Piękny, letni dzień. Witajcie w nowym odcinku podcastu Złoty Tron. Witam Was, Zygi, Vincent Szwagier. Zapraszam. 29. odcinek rozpoczniemy od przeglądu naszych warsztatów. Zresztą nie jestem niespodzianką. Zawsze tak zaczynamy. <śmiech> Lińcu, pomalowałeś, dokończyłeś modele do czego tam? co to mam do, talizmana. do talizmana. Jeszcze zostały mi dwa albo trzy, więc jak odcinek poleci w sieć, to może już będę miał wszystkie skończone, a jak nie, to będę miał przynajmniej większość skończoną. I foteczki? Foteczki wrzucę, Jeż... a jeszcze jedna rzecz, kończył się rok szkolny, Aha. kończyła się moja przygoda z edukacją i kończyło się... kończyły się moje zajęcia z malowania fixów w szkole, więc wrzucałem co prawda na nasz profil facebookowy, ale jeszcze tak mogę wrzucić tutaj, jeżeli ktoś nie widział chłopcy, którzy uczęszczali do mnie na zajęcia przez ten rok, pomalowali gwardzistów, niestety fotek gwardzistów nie mam, wyszli całkiem nie najgorzej. E, pomalowali kilku kastów. to tam dwóch zdążyłem, m, takich mm -hmm. lepszych nazwijmy to, wrzucić, e, wrzucić fotki. I na koniec malowali goliatów, które im wychodziły z różnym skutkiem, bo przy goliatach już totalnie dają im wolną rękę. Do nekromunnych goliatów. Tak, tak, tak dawałem im totalnie wolną rękę, jeżeli chodzi o to, co robili, jak dobierali, kolory itd I jedyne, co tam zrobiłem, to przed ostatnimi zajęciami, jeżeli ktoś miał już tak model zrobiony prawie, że do końca, to poprawiałem tam jakieś pierdoły, typu widziałem, że na przykład, nie wiem, któryś z chłopców malował ten... Irokeza i Goliathowi na przykład na czerwono i najwidoczniej mu się włosie y, y, roz... rozczepieżyło na pędzlu i widziałem, że malował y, Irokeza na czerwono i jeden włosek umoczony w farbie prze, wiesz, równolegle po, uh -huh. po, po gołej czaszce przejechał, więc zamalowywałem taki pierdoły, powiedzmy, żeby te modele <laughs> wyglądały w miarę. Ale y, zna, znając tych moich podopiecznych, to oni sami spokojnie by to ogarnęli, tylko że zwyczajnie w świecie już nie mieliśmy zajęć, żeby, hmm. żeby Zrobić to, bo jakby plan pracy mieliśmy taki, że robiliśmy tam jakieś na każdym modelu jakieś etapy pracy, na przykład kładliśmy dane bazowe kolory i później pod koniec zajęć kładliśmy łosza, zostawialiśmy te modele, żeby wyschły przez noc. Ja je później pakowałem w taki pojemnik plastikowy, żeby kurz na nich nie siadał, bo mieliśmy raz w tygodniu te zajęcia. I ostatnie zajęcia przy modelu zazwyczaj było takie, że dobra, chłopaki, macie tu wszystkie farby i teraz wykańczajcie to co, to, co tam macie do zrobienia i później psikaliśmy je lakierem, albo im psikałem lakierem w któryś inny dzień, jeżeli coś musiało wyschnąć i, i dawałem im do domu to po prostu te modele, więc jeszcze raz wielkie dzięki dla y, z ze sklepu Stagraf za, za pomoc przy doborze farb, modeli i tak dalej i tyle. Super, bo on ze zasponsorował farby, modele do Znaczy wiesz, no, no, ja, wszystko jak właściwie. To, ja, jak to Krispin nie? Zawsze, zawsze tam troszeczkę taniej nam, nam sprzedawał hmm. te, te modele i... Zdecydowałem się trochę na Warhammera ze względów finansowych, co zabrzmi kuryzalnie głupio, kuryzalnie głupio nie? biorąc pod uwagę nasze hobby, ale chodzi po prostu o to, że jak miałbym kupić nawet jakieś tanie modele samolotów po 20 zł razy 10, no to wychodziło już swoje, a jak kupowałem jednego boksa na przykład za 100 czy tam 80 zł, jakiś tam, nie wiem, Wardzistów czy, mhm. czy Space Marinów, no to każdy, każdy, tam uczestnik dostawał jeden ten model z kilkoma opcjami, chociaż zazwyczaj, wiecie jak to jest z dziećmi, nie? Proszę pana, proszę pana, bo on dostał snajperkę, ja dostałem z nożem i z pistoletem, ja też chcę ze snajperką, to po prostu robiłem tak, że wycinałem te modele, w jakiś tam sposób ja je jakby w głowie składałem, w sensie elementy powycin wycinałem, wkładałem w dealerki i potem było losowanie. Że każdy po prostu miał od numer, każdy model miał numery od 1 do 10 i chłopaki losowali z jakiegoś pudełka numerki i każdy miał taki model, jaki wylosował. Potem musieli te elementy wyczyścić papierem ściernym i przynosiłem im zazwyczaj jakieś tam yy, yy, pilniczki modelarskie, takie rzeczy, więc czyścili te modele, sklejali, sklejali je, potem je podkładowaliśmy. No i się zaczynało już, y, zaczynało się malowanie. Z samolotami chyba byłoby o tyle gorzej, że y, łatwiej jest spitulić po prostu model. Bo jak, jak spitulisz takiego kolesia, no to coś tam gdzieś nie domalujesz, albo nadmalujesz, albo za grubo zrobisz, no to powiedzmy, że gdzieś znaczy, tam zniknie w, w szumie detali. Inna, inna sprawa jest też taka, że, że troszeczkę mniej farby ci schodzi na takiego warhammerowego ludzika, niż nawet y, samolot w skali tej 1 do 144, to jest mhm. ta skala. No to mimo wszystko schodzić mniej tej farby. Może. No. A co też... co no. prawda, kupowałem dużo farbek, takich powiedzmy z tych szko szkolnego budżetu, ale no to nie było na tyle dużo farb, żeby te modele porządnie wyglądały, więc część, część zasobów było z moich prywatnych mhm. farb, więc no chłopaki mi kilka, kilka puszeczek farby mi popsuli, bo wiesz jak to dzieci, nie? Mhm. Ale już nie będziesz tego robił. Nie, nie, nie, nie. Już nie będziesz, Dlaczego nie będziesz tego już robił? Bo zmieniłem pracę. A gdzie powiedz nam, gdzie, gdzie teraz pracujesz? U Imperatora Hirohito. i u Imperatora Hirohito, W, w jedynej słusznej korporacji. W Łodzi. Tak jest. W jednym słusznym imperium przyłączyłeś się do imperium. i Z tego słońca. Teraz będziemy w trójkę kontratakować. Tak. No dobra, szwagier. Ja bym chciał odpowiedzieć na końcu, bo modele, które pomalowałem będą segwayem do następnego tematu, który byśmy omówili pewnie. Mnie częściowo też. Dobra, no wiem, wiem. Ale, dojdzie, więc dojdzie, zostaw dojdzie. to na koniec uh -huh. I, i, i ten. rozumiem się bez słów tutaj. To, to, to, to nie było reżyserowane. <laughs> Dobra, co tam malować? To, to, tak, <clears throat> rezultaty liczbowe mojego malowania nie są oszałamiające. A, myślałem, że znowu walniesz. Komuś, nie są oszałamiające jak na ciebie, są oszałamiające na jak każdego absolutnie <laughs> innego uczestnika <laughs> hobby, który tu na życie nie zarabia. <laughs> znaczy, Troszkę mniej tego szło, bo bardzo opornie szli mi motorkowcy mhm. Space Marineów, zwłaszcza, że o czym chyba wspominałem, że niektóre egzemplarze tych motorów, które robiłem, to były w stanie dobrym i mhm. były wykąpane z farby tam poprzedniego właściciela, no ale powiedzmy, że te motorki były kompletne, miały wszystkie bicy, wystarczyło je oczyścić, skleić, psichnąć mhm. podkładem i jazda. Ale mhm. były też kilka takich, bo to są rzeczy, które kupiłem lata temu gdzieś tam z Game Cave na przykład. GameCave robi czasami takie aukcje pudłobiców, tak? Ty tak. masz tam rączki Dark Eldarów z drugiej edycji, czy tam trzeciej, yy, gąsienica Rajnosa, właz do starego wzoru Rajnosa, trzech Marinów z tej edycji, trzech z tamtej edycji. No, A może tak, fajne tak, z... rzeczy znaleźć po prostu wtedy. Dokładnie. No, zdarzało mi się kiedyś, że właśnie jeżeli zobaczyłem w takim Bitsboxie jeden czy dwa Bitsy, które bardzo w danym momencie potrzebowałem, no to już całość, reszta się gdzieś tam przyda, tak? No i mówię, no można było pokombinować z tymi motorkami w takim sensie, że olać te głównobicy, mm. które były i kupić sobie po prostu porządne na Allegro motorki. Ale mówię, nie, jak już mam coś, co w miarę przypomina, przynajmniej z której strony, no to już to lepiej, nie? No i był tam między innymi motorek, mm, jeżeli składaliście motorki Space Marine, to są dwie takie duże połówki, jakby boki, motorki, no. mhm. potem podłoga od spodu, kierownica i osłona kierownicy od góry i tak dalej. No i miałem jeden motorek taki, który był te dwie połówki boczne, czyli największe elementy, były odlewami żywicznymi. W ogóle jeden z zielonej żywicy, drugi z żółtej. Ktoś kiedyś zrobił i Może z wieńca w był wyciskany. Nie, to była żywica. Na pewno to żywyco. była żywica, bo od spodu, tam gdzie miałeś jakby powierzchnię po nalaniu do mm. formy, to było takie błyszczące, gładziutkie. Aha, no to musiało być. I wklęsłe to. troszeczkę, menisk mm. wklęsł, tak. E ale też były takie bąble, gdzie widać było, że już żywica kolesiowi zastygała i tak skapywała. I tam, gdzie trzeba na przykład kółeczko od motoru wsadzić, to był taki bombel wielki z bardzo twardej żywicy, więc nawiercałem najpierw małym wiertełkiem, potem większym wiertełkiem, żeby to jakoś wydobyć, Aha. nie łamiąc reszty, tak? Także składanie jednego cool. motorka nie przemierzając, to były cztery wieczory spokojnie i to było... Potem musiałem szczotką zmiotką miotką zmiatać wszystkie pozostałości potem. po tym oczyszczanie. No, ale... Hmm, rakotwór, żwica taka... Rakotwórczy pył. Tak, żwica taki dobry materiał do, do figurek. Pył jest nawiasem mówiąc toksyczny, także jak możecie to unikajcie wdychania takiego pyłu. Praca z maseczką. No ale w każdym razie oddział motorników jest wreszcie skończony, to jest ośmiu motorników pojedynczych i jeden attack bike. No więc oddział motorkowców jest skończony, to jest ośmiu zwykłych pojedynczych i jeden attack bike, gdzie siedzi dwóch co razem po łatwym obliczeniu daje nam 10 marinesów, czyli typowy skład asoltowy, tylko że jeżdżący na motorach. E, także tak, popatrzyłem na te statystyki swoje i stwierdziłem, że trzeba podkręcić, bo to są rookie numbers. Liza rookie numbers. I no, co w przeszłości się sprawdzało jako taki podkręcacz liczby pomalowanych modeli? No Oczywiście władca pierścieni, mhm. więc wziąłem Kapitana uruk pomalowałem, czterech łuczników uruk którzy w rólcach są jak uruk scouts, o ile się nie mylę, tylko z łukami. Arwenę w swojej pierwszej wersji z 2001 roku, gdzie no stoi jak Space Marini wczesnej edycji i ma bardzo Nerdowskie rysy twarzy. Jak pływaczka. Tak. Lębasy z, z koksem. Tak. Z testosteronem. No i zacząłem i myślę, że w momencie wrzucania podcastów neta, to już będę mógł spokojnie dać fotki czterech rangerów Gondoru, czyli rangerzy z Itilien, którzy towarzyszyli Faramirowi. No i no potem jeszcze z tego Lotra rzeczy, które mam, zostanie mi Pipin i Merry na koniach, na kucykach właściwie, jak byli na koniec książki, mm -hmm. a, a także Gollum siedzący na skałce, jedzący rybę. W każdym razie no wróciłem do Lotra trochę raz, że chciałem coś co się szybciej maluje, pomalować niż motor, bo naprawdę lotry są o tyle przyjemne i technika, którą przyjąłem jest taka przyjemna, że to jest szybkie. Baza przeważnie na wszystko poza skórą Null Oil i edge. Dziękuję. Także tak. No Fajnie te modele wyglądają takie ciemne, ale jednak jest no To też trochę bardziej daje realizm, nie? jak jest takie bardziej przygaszone. Jak filmy oglądasz Lotra, to tam nie ma pastelowych kolorów. Jest... Ja też bardzo lubię te tak Barwy ziemi są raczej tak, takie naturalne, no historyzujące tak. trochę, bo to jest fizyjne mhm. średniowiecze powiedzmy. Tak? Mhm. Także wtedy nie było barwników do tkanin bądź widoczne na drodze. Żeby cię tam... Znaczy były, ale były wciul drogie i były tak, tylko no, dla Tak, zarezerwowane dla królewskich rodów i tak Purpura, dalej. Purpura, czerwień. i kapłami. Także nie, tam nie było, że bądź widoczny na drodze, żeby się rydwan nie potrącił tak. <głosy> <głosy> Jakieś kamizelki odblaskowe, czy te sprawy, nie? Kolczuga była częściowo odblaskowana, jeżeli była świeżo wypolerowana. I czy, czysta przede wszystkim. Tak. <głosy> Także tak, no tyle, tyle jeśli chodzi, mówię. Dokończony oddział motorkowców i troszkę lotrów. Także tym będę mógł się pochwalić w fotkach dołączonych do odcinka. A Lotra pewnie będziesz chciał w końcu zagrać, bo w Łodzi zaczęło się ruszać mocno o Jak mi się uda coś złożyć. Znaczy na dzień dzisiejszy mogę złożyć Fellowship of the Ring, mm -hmm. bo gra się, no, to się to, coś na najdą. 700 punktów. Chyba się nie gra na turnieje czy coś takiego. I można złożyć na 700 punktów drużynę pierścienia, ale wszystkie strony z taktyką do Lotra doradzają, że nie wystawiaj drużyny pierścienia, jeżeli chcesz mieć przyjaciół, Aha. bo no, są to przekoksy generalnie. Aha. No tak, bo u nas w Łodzi jest dosyć żywe środowisko lotrowe, które było dosyć schowane, bo byli w swoim kociołku, nie chcę powiedzieć kociołku, byli w swoim... Oni w Łódzkim Domu Kultury chyba się tak, skupali. Tak, w Łódzkim grać, Domu Kultury, nie? w różnych innych miejscach i po domach pewnie, a teraz odkąd Stagraf otworzył nowy lokali, i mają naprawdę sporo miejsca do grania, no bo to jest, gdyby nie patrzeć, no cztery aktywnie stoły są codziennie zajęte praktycznie. Mhm. I spotykają się na swojej grupie i teraz... Widać ich po prostu. Cały mhm. czas jak się wejdzie do sklepu, no to jak tam, ja wpadam tam powiedzmy dwa razy w tygodniu czysto towarzysko, no to widzę co, no co raz w tygodniu widzę ich, że grają. Nie? Tak, widzę, no, jak no, ja wpadam. jestem w tej grupie łódzkich, to się nazywa Mitrylowcy, mhm. łódzka grupa mhm. lotrowców. Nie udzielam się tam w ogóle chyba żadnego posta, nie napisałem, ale no widzę, że cały czas... Wrzucają ankietę, że którego dnia gramy w tym tygodniu? Środa czwartek piątek. Nie? To kiedyś w końcu już w Long time lurker, first time poster, tak? Tak, <grym> tak. <grym> tak, zresztą no, też trzeba wziąć pod uwagę, że ta gra ma trochę renesans, tak? No, bo wyszedł nowy Starter mhm. Box, wyszły nowe rulesy. A propos, doszedł do stagrafu Pelanur. W, w sensie, że zabrakło i domówił więcej, mhm. tak? Także tak, tak, jest. Ich będzie chyba na klub w ogóle kupił chyba. A nie okay. będziemy Żeby robić. armię klubową? Tak, to będziemy można robić. kontrastami. Dokładnie to chcemy zrobić. Chcemy po prostu zrobić jeden wieczór, w którym po prostu się spotkamy, w czwartek, piątek, środa, po prostu więcej osób się zjedzie i posiedzimy sobie tej tej dziewiątej, dziesiątej. Po prostu pociśniemy modela i zrobimy. Bo sądzę, że jednego wieczora, jak się złożymy. to w cztery, pięć osób to złożysz takiego boksa w mhm. wieczór. I za 2 3 tygodnie usiądziemy i ktoś weźmie do domu, spodkładuje, usiądziemy, psikniemy wszyscy, czyli pomalujemy kontrastami właśnie. No można przez sklep wyjść się psiknąć tak. To, to akurat nie jest problem, tylko chodzi o to, że wiesz, żeby było gotowe już, że jak przyjdziemy, usiądziemy i zaczniemy ich malować, żeby były nawet kontrastami. I to jest właśnie dobre dla sklepów. Masz armię, która jest pomalowana, stoi gracie, tak? I jest coś kolorowego. No i poza tym tak jak ty będzie mógł sobie wrzucić jednak ze swoich trzech detolfów i coś będzie tam widać. Nie? Także bo nie ma zagęszczonych półeczek, także można to... Nie pokończyć. ma zagęszczonych, tam trochę jest miejsca, także może wykorzystać to miejsce lepiej. Troszkę przeszliśmy sobie do tego, co mieliśmy potem przejść czyli kontrastu, to ja tylko szybciutko dodam, hmm. że do mojej piątej, czwartej, czwartej kompanii hmm. ultramarinsów robię taki myk, że tam będą taktykal składy. i przykład taktykal skład z numerkiem 5, dowodzony przez sierżanta Quintusa, a nie Contrastiusa? Nie, sierżant Quintus, wychodzi chodzi tym składem. <coughs> Przepraszam, to są Marinsi ze Startera do piątej edycji, czyli mm. Black Ridge, który będę malował. Do pierwszego składu numer jeden to jest sierżant Primus mm -hmm. i to będą z rok Tradera, jak czyli z pierwszej edycji. No i skład numer dwa sierżant Sekundus to będą z drugiej edycji i dwóch chłopków z drugiej edycji już zacząłem malować. To właśnie nazywać Twinkie albo coś bardziej przewrotnie. Tak. E, zacząłem malować dwóch edycyjnych tych takich robię kupy. E, no stoją w tej takich u prostu I jeszcze dociska bolter do brzucha, żeby ruchy perystaltyczne wzmóc. E, no to zacząłem ich malować farbkami typu kontrast. E, rezultatami i wrażeniami podzielimy się później, jak będziemy mówić o mhm, kontrastach. No spoko. Bo to będzie w sumie jeden z dużych elementów naszego odcinka chyba, wydaje mi się. No jeden z takich większych, ja mam całą stronę na ten temat rozpisaną, więc. Ale ym, czyli o modelach to wszystko na chwilę by tak? tak? Znaczy plany tylko na przyszłość, tak na szybko no, dalej napierdzielać Lotry i dalej Ultramarinsów. I w przerwach inne rzeczy, ale to już tam na kiedy idzie. Ja z Lotrem, ja cały czas powtarzam, ja cały czas bym chciał mordorem trochę pograć, bo zawsze mi się podobały te nie, pamiętam kiedyś, jak był War of the Rings i składaliśmy armię klubową yy, i jeden koleś przyniósł swoją, po prostu, yy, nie wiem, chyba ze stu ich miał, albo i więcej. Na tych jeszcze podstawkach War of the Rings, tutaj mam mm -hmm. właśnie dzisiaj, yy, masę mm -hmm. tych D Po prostu, wiesz, jak to strasznie mi się to podobało. Nie wiem czemu. I on tu powiedział, że on to pomalował w weekend po prostu, wiesz, no bo to jest czarny podkład, gdzieś tam element skóry, wash mhm. i driver jakimś bolt i wystarczy na tych modelach. Tak, no stary, ogólnie orki i gobliny z lota to, to, to jest szybko. Tak samo uruk haje to mhm. jest, wieńcowi dzisiaj mówię. Mhm. na elementy skórzane Dumble brown, czyli taki czerwonawy, brązowy mhm. i on jest złoszowany karobur crimson, żeby jeszcze zaczerwienić mhm. go troszeczkę. <kuh> na wszystkie metalowe rzeczy, led berser, na wszystkie szmatki, mhm. jakieś tam skóry i tak dalej, rhinox high, czyli trzy kolory bazowe tak naprawdę. No. I potem, jak to wyschnie, wjeżdżasz z nulnem. Pierwsza warstwa bardzo gruba, nulna, na wszystko, jak mm -hmm. leci. Druga warstwa tylko na szmatki i metal. Mm -hmm. I trzecia warstwa tylko na metal, bo ten mm -hmm. metal musi być taki bardzo, bardzo przygraszowy. No. I jak już masz, bo to jest tak naprawdę nakładasz i czekasz, tak? Tak. Wow. I zanim, jak masz na np. 670 60 modeli, to zanim zrobisz ostatni, to od już masz suchy. Dokładnie. A szczególnie I, I potem, potem tylko Gortor Brownem robię Edge na szmatkach. Mm -hmm z yy, Hos Silverem. bo na pani, nie zapędza się, Edge. Wszystko w modelach. Równie dobrze te Edge możesz drajem. Tak tak, tak, tak, tak, naprawdę. Szybkiego tego drajem, delikatnie maznąć się po prostu, te z góry, góry, góry jadą Jeżeli chodzi o schnięcie tych łoszy, to zawsze chłopcy do mnie przychodzili z moderem, Proszę pana, czy on jeszcze jest suchy? Jest takie, świeci się? Tak, to jeszcze nie jest suchy. No. <laughs> po prostu, zwyczajnie, jak wam się świeci, to jeszcze jest mokry. <laughs> Ale trzeba pamiętać, że jeżeli stary null nie jest dobrze wymieszany, to się będzie świecił. To po zaschnięciu potrafi być głosowy. Ale to rzadko. No ale wracając, no, no. możesz szybko uruchajów, czy, czy mordorowych orków, no. czy gobliny z Morii, to można wszystko szybko pocisnąć, jeżeli wash i dry brush, będziemy sprawnie używać, dokładnie. to można na szybko armię, które naprawdę spoko będą wyglądać, bo tak, tak, do nie mają być. Właśnie Sorry, też... uruchajów masz powiedzmy nie, 50 uruchajów, hmm. no to na 10 jeszcze weźmiesz białą farbkę, drobny pędzelek, jednemu na twarzy białą łapę, drugiemu na tarczy, tak. trzeciemu gdzieś na dupie Albo... możesz zrobić i to jest. ma być niechlujnie pomalowane, bo to była ręka Sarumana zanurzona w białej farbie i przyłożona do Albo jeśli wyjątkowo tak. jesteście słabi z tego, yy, z free handu, to możecie. Z sobie możesz zrobić. Z możecie, zimieka. Możecie, zimieka. możecie od tych, możecie z 30 do Night Lordów sobie kupić kalkomanie. kalkomanie i tam też są takie ręce białe i czerwone i czarne odciśnięte. Albo możecie kupić, na pewno jakiś producent yy, produkuje te 34-85 radziecki w wersji Rudy 102 i tam też są białe ręce załogi. Tak. Chcesz kupić tanią armię? Dofin, dorzuć kasy na, na dupę. Znaczył. Na czoł. Na Oj dobrze wiesz, że te kalkomanie potrafią, wiesz, tchnąć trochę życia. Można. Nawet ale... tak średnio, średnio pomalowane tak, tak, tak. Każdy, czekaj, każdy detal. Nawet jak średnio pomalujesz model, a zrobisz mu detale. Na przykład, dlaczego niektóre armie wyglądają naprawdę, są tak? patrzysz na story i mówisz tak, o super pomalowana. Podchodzisz pod model. O, po prostu fajnie pomalowana. Bo ktoś skupił się na tym, że zrobił na przykład jest taki koleś na, na Facebooku, Dave Paints. Koleś bardzo fajnie maluje, z, zawodowy malarz po prostu. Ale jak popatrzysz na jego modele, tak patrzysz na, na przykład całą armię, jak komuś tam pomalował, to patrzysz, wow, ale zajebiście. Otwierasz zdjęcia poszczególnych tak i tak, już nie tak zajebiście. Do Jest dobrze, ale... bo, koleś, bo koleś bierze model, na przykład, załóżmy ultramarina, maluje go na niebiesko, robi jaśniejszym niebieskim rozjaśnienie na każdym elemencie pancerza, że widzisz zróżnicowanie. Mhm. Podstawek robi z reguły. On ma taki styl, że maluje na czarno albo na bardzo ciemny brąz. Rozjaśnienie jakimś brązem, jak ma skałkę, skorka, to robi szary. Czarny brzeg, jakaś gdzieś tam kępka trawy, jedna, ale to rozjaśnienia, rozjaśnienia tych kolorów są bardzo mocne i później robi bardzo starannie, robi trimy na, na, na, pancerz, na, na pancerzu. Detale w oczach też często aerografem jeszcze szkiełka robi, więc to już jest naprawdę skill. I kalkomanie, super, super nałożone kalkomanie. Jakieś delikatne detaliki. Nie? Na przykład na, na Purity sealach jest wywołanie coś napisane. Czyli w sensie widać, że to jest pismo, a nie, że ktoś na Baz grał. I te detale, które zajmują pewnie 3 czwarte tego czasu, jak maluje armię, robią tą armię. Ona z daleka wygląda super w ogóle super pełno detali. Podchodzisz z bliska. Już się tak super widzi, że to są kalkomanie. Zbroja mogłaby mieć więcej definicji. Nie? Dokładnie, no. że tu mógłbyś jeszcze zalać Łosza, tu mógłbyś poprawić coś inaczej, to mógłbyś zrobić highlight. On w ogóle nie robi edge highlightów, Prak praktycznie w ogóle. Zbroja wygląda tak jak wygląda spod aerografa jak wyjdzie, ale wiesz, jeden model średnio tak wygląda, ale 20-40, no to już robi wrażenie. Jasne, brażenie, nie? No. Dobra, to przejdźmy teraz do mnie, bo ja właściwie jedyne co malowałem, to malowałem w tym przez ten czas nie pomalowałem właściwie nic poza sześcioma, dziesięcioma modelami, z czego cztery nie do końca, <coughs> nie do końca. E, przede wszystkim pomalowałem sześciu komandosów, których kupiłem kiedyś ze Worlda takich miksowanych... Mm, orkowych? Or, tak, orkowych tak, tak, tak, sorry, ja założyłem, że wszyscy wiedzą, że komandosi są z orko, orkowi. Tak, e, orkowych komandosów, mm, dlatego, że to są fajne modele, fajnie wyglądają i stwierdziłem, że mam ich, Kupiłem je gdzieś tanio na aukcji, gdzieś tam czy na polskim targowisku. I wiem, że będą leżeli, a chciałem potestować sobie kontrasty. Więc to zrobiłem? Kupiłem sobie przede wszystkim podkład, jeden z dwóch kontrastowych podkładów um, Wraithbone, ten jaśniejszy, taki mhm. kościsty. I Graysir ciemniejszy. I Graysir ciemniejszy też później kupiłem, bo stwierdziłem, że już, już nie będzie. I, kupiłem, I wziąłem sobie cztery kolory. Nie, nie będę teraz mówił wam jakie kolory, bo już nie, nie zapamiętam, ale jeden z nich to był brązowy, zielony, coś na styl Snake Bite Leder, chyba nazywa, nazywa się Snake Bite Leder i czarny. Tak? Brązowy i ciemny, brązowy, i jasny, zielony i czarny. I tymi czterema kolorami te sześć modeli liczyłem czas na streamie, bo zrobiłem jednego streama w międzyczasie. I trochę czasu na tym takim nocnym graniu, które zrobiliśmy w Stagrafie. Tak mniej więcej już że mniej więcej w dwie, max 2,5 godziny z robieniem podstawek pomalowałem te modele. I to było na zasadzie malowania, gdzie na streamie nie siedzę, no stopie maluję, tylko gadam często. To było na, podczas grania, gdzie malowałem te modele odszedłem. Do... Przy kontrasach też musisz dać czas na wyschnięcie. Tak, między warstwami jest... Bardzo ważne, żeby dawać im czas. To zaraz o tym, o tym chcę powiedzieć. I no tak, no dwie godziny na sześć modeli, powiedzmy, że dwie dziesięć, tak? To moim zdaniem ze zrobieniem podstawek, gdzie podstawki musiały zapeskować, zalać, to musiało wyschnąć i tak dalej. Zrobieniem podstawki, mogę zawsze trzyma kolorami, ciemnobrązowy, snakebite, XV88 i kościsty. I zrobieniem rancików. No więc to nie uważam, że to jest dużo czasu, a efekt jest naprawdę spoko. No zdjęcia widzieliście na fanpage'u, wrzucę teraz tutaj jeszcze. Efekt jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobry, jeśli chodzi o takie modele, żeby wrzucić je na stół i nimi grać. Oczywiście brakuje im definicji, brakuje im jakiegoś kontrastu, nie kontrastu tylko highlightów, brakuje im, kontrastów im nie brakuje, będę wydajniej, brakuje im jakichś detali na przykład oczy, szkiełka dalej. ale to można zrobić sobie później. Jeśli chcecie właśnie zrobić szybko armię czy jakieś modele, które chcecie dorzucić do, do, do, swoje, do grania, to to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Natomiast nie malowałbym, nie, przy, nie będę przemalowywał całej swojej armii na kontrasty, broń Boże, bo nie jest, nie jest to tak, aż tak dobry efekt jak, nie, jaki, jaki można osiągnąć. Natomiast y, chciałem sobie zrobić 6 modeli i plus jeszcze 10 modeli będę robił, ale to tym później, gdzie zrobię sobie całego kiltima orkowego kontrastami. Z jednym z najbliższych odcinków, jaki będę robił, to będę malował 10 grotów, gdzie usiądę, wytnę, wyprasek, oczyszczę, skleję, zapodstawkuję, złożę, psiknę, pomaluję, skończę model i zobaczę, jak mi to długo zajmie. Po prostu chcę zobaczyć, taki, mm. trochę taki challenge. Nie? Zobaczymy, jak szybko to zrobię, a później, bo mam akurat drugą jeszcze dziesiątkę, zrobię to standardowymi metodami i zobaczymy, ile mi to czasu zajmie. I naprawdę wiesz, że tak... I jaki będzie efekt końcowy. I jaki będzie efekt końcowy, dokładnie. No i tyle. To, to, to ja, ja na razie malowałem kontrastami to, a jeszcze pomalowałem sobie czterech Space Marinów, ale mam taką dioramkę, którą już mam ponad... 100 lat. ponad. 11-15 lat chyba, którą nigdy nie mogę jej skończyć. Z tymi meltami, tak? Tak, z tymi pijanymi Space Marinami, którzy tam rozrabiają. I ją będę chciał skończyć. Powiem szczerze, że tak, malowałem czerwonym, żółtym i czarnym, bo jednego Revengarda chciałem sobie zrobić. Fajnie to wygląda. Pomalowałem jednego Space Marina, Ultramarina, właśnie, którego chciałem pomalować na niebiesko, ale. ponieważ no mówisz, że Revengarda. Tak, na niebiesko? No ale. Grzymi Nie, kontrastami pomalowami jednego Imperial Fista, na żółto oczywiście, na czarno Ravengarda, na czerwono Flash teresa. Kupiłem ten taki kolor, kolor Flash no jest ciemny czerwony, tak, tak, ale jest taki sojpisty. Moim zdaniem super kolor do normalnych, żeby go użyć na normalnych mieczekach jako w krew. Mhm. Jest tak soczysty. Nie, możliwe, że tylko na białym tak wygląda. Jeszcze muszę spróbować go na bolganie jakimś, ale jest tak, na tym białym jest tak soczysta czerwień, głęboka taka... Jak twój samochód trochę, taki, taki czarny, okay. naprawdę super wygląda. No i niebieskiego nie kupiłem, nie kupiłem sobie Ultramarine z Blue, bo nie wiem, czy nie było, czy akurat nie wpadłem na ten Mogę ci pożyczyć. Ale stwierdziłem, kupiłem sobie medium do kontrastów i mówię, spróbuję. Wymieszam sobie tam chyba cztery krople farby i dwie krople medium, jakoś tak to zrobiłem. Wymieszałem na takim kubeczku, mam kupiłem takie metalowe takie spodeczki. Pomalowałem ten model właściwie w, prawie w całości, bo musiałem go trzymać za rękę bo nie mam żadnych pinów w nich, ani nic takiego. Więc pomalowałem go, wszystko poza tym i naprawdę świetnie. Medium 2 do 1 przy tej farbce świetnie się spisał mówię, dobra, to jak to wysnie, to pomaluję mu tą rękę. <śmiech> Wróciłem do tej samej farbki, wymieszałem, już nie to samo, nie wiem, coś jakaś reakcja chemiczna zaszła i po prostu mi pokryła całą rękę jednolicie, tak jakby to medium wyparowało mhm. i by go nie było. Więc podejrzewam, że jeśli malujemy z medium, tym kontrastowym, to po prostu przyrobi, wyrobić sobie farbkę i albo zamknąć szczelnie, żeby nie było odparowywania, Albo malować naraz, po prostu wrzucić, pomalować. skończy się, że cała idea ogólnie kontrastów to jest, że wszystko, co chcesz, żeby było jednego koloru, to malujesz w jednym momencie. No ale wiesz, myślałem, że My ręka, myśli. która i tak jest później jakimś no, shoulder padem przykryta, no nie zrobi to takiej wielkiej różnicy. A jednak zrobiło. Więc to jest tylko takie moje jedyne na chwilę obecną negatywne doświadczenie z kontrastami. I to, co mówiliśmy wcześniej, że, że jak malujesz kontrastami, to musisz poczekać, to musisz mieć separację kolorów. Malujesz to na przykład brązowym. To wszystko, co masz pomalować w brązowym, daj tej farbie wysnąć. Próbowałem przy tych orkach zmieszać tak, żeby się jeden kolor przeniknął w drugi. Głupoty się dzieją, jakieś w ogóle. Te, te, te czyli pigmenty, tak, bardziej będę... jak łoszem. Będę o tym szerzej mówił. Bardziej tak. jak łoszem. Tak. Tak. No więc ogólnie, możemy teraz przejść do tematu, który jest, czyli kontrasty, które wyszły farby i hmm. zrobiły dosyć wiel... niesamowitą burzę w internecie. Mm. Tak, no, były troszkę przekręcone oczekiwania może, to troszkę wina marketingu GW, bo firmowali to jako rewolucyjny produkt, który zmieni całkowicie malowanie. co, ja myślę, że połowa, połowa główna, jakie się leje na GW i tak dalej, to jest wina ich yy, albo błędów komunikacyjnych, albo Overhaipu. nie takiego marketingu, jak trzeba. A Czy robią gówniane zdjęcia modelom, które później, wiesz, in, in the flash, na żywca wyglądają zupełnie inaczej, albo dużo lepiej, albo dużo gorzej. Z tak, dużo jak mieliśmy, tak jak mieliśmy z tą panią komisarz, która na fotach wyglądała po prostu jak 15-letni chłopiec, a w rzeczywistości naprawdę nie jest to zły model. E, czy właśnie jak teraz z kontrastami, nie? Znaczy tak, moje spostrzeżenia, bo kupiłem. Oba podkłady w sprayu, mm -hmm. kupiłem medium, kupiłem ten Storm Shield, który mm -hmm. podjąć jest matowym lakierem tak naprawdę do mm -hmm. zabezpieczenia kontrasta, mm -hmm. jeszcze go nie testowałem. Bo teraz są dwa lakiery w ogóle zmienili, jest jeden właśnie Storm Shield i ani satynowym jest Storm Shield, bo jeden wiem, że jest satynowy, drugi jest matowy. No wydaje A się, i... że Storm Shield jest właśnie matowy. A okej, okay. dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, bo tak, masz rację, tak, tak, tak. tak. Mm -hmm. W każdym Sowie. razie, z mm -hmm. samych kontrastów, kontrastów, czyli tych farbek kupiłem dwie. To jest Ultramarine Blue i Apothecary White. Mhm. I jak do tej pory testowałem tylko Ultramarine Blue na chłopkach z drugiej edycji. No i zrobiłem zgodnie z instrukcją z aplikacji, która dawniej nazywała się Citadel Paint, a teraz się nazywa. Citadel Color? Citadel Color. Chyba, Jakoś tak. tak no. Zmienili trochę branding, bo stworzyli też stronę izretową Całą Citadel Color, którą zachęcam, żeby odwiedzić, bo jest tam dużo tutoriali, które. Były na Warhammer TV na YouTubie, ale trzeba sobie było poszukać tam albo playlistę mhm. odpowiednią i Duncan tłumaczył różne techniki. Natomiast teraz mamy zebrane w jednym miejscu jest inny koleś, który do tej pory nie robił tych tutoriali. Pitchy? Nie, właśnie nie pitch, jeszcze, jeszcze inny, taki mhm. z brodą. A, Taki gruszowy też. Tak, no. troszkę niewyraźnie mówi momentami, ale no, da się go wyczaić. W każdym razie wszystkie techniki i kontrastowe i zwykłe techniki typu Base Coating, hmm. Washing, lighting, lighting, Wszystko jest po kolei. Tak? Także jakiej techniki byście się nie chcieli nauczyć z tych podstawowych technik malarskich do figurek to wszystko tam można w jednym miejscu znaleźć. Są, jest lista farb, opisy i tak dalej. No ale wracając do aplikacji. Według instrukcji z aplikacji kolor ultramarinsowy na zbroj uzyskałem psikając Raidbonem, hmm. co mi się wydało troszkę dziwne, bo Ratebone jest taki troszkę Ściano kremowy. Tak, ale jest jaśniejszym kolorem. Jest nie? jaśniejszym kolorem, bo grey jest już taki ciemniejszy szary. To znaczy jasny, ale ciemniejszy niż. Yy, grey series. będzie dobry do właśnie ciemnych zbroi, jak robicie Templarów, na przykład Templarów na przykład. A tak. wtedy ten highlight będzie ciemniejszy. Tak. Nie będzie takiego tak. No w każdym razie, tak. psichnąłem hmm. Rade i zacząłem malować Ultramarine z Blue kontrastem. Bez rozcieńczania, hmm. bez niczego. Po prostu z kubeczka się mało. Pędzelkiem, yy, zgodnie z instrukcją, pędzelek był namoczony w wodzie, ale potem dokładnie otarty, żeby tej wody nie było, bo woda może psuć hmm. efekt kontrastu. Tak jest. Chodzi o to, żeby w nie było mega suche, ale żeby też mhm. nie był naładowany wodą ten pędzelek. No i e, trzeba szybko nakładać, zwłaszcza mhm. jeżeli to jest duża powierzchnia, jak w przypadku ultramarinsów, trzeba to szybko nakładać, żeby było w miarę równomiernie. E, no i trzeba troszkę z takim naturalnym odruchem walczyć, bo jeżeli na przykład w byście nakładali, no to jak nakładamy łosza w dużych ilościach, to on się będzie zbierał w kropy mhm. w różnych miejscach modelu. No i odruch jest taki, że te kropy zbieramy, tak? osuszamy pędzelek, zabieramy tą kropę, żeby nie było po zaschnięciu. Albo rozprowadzamy. Środka, albo, albo rozprowadzasz. A kontrast nie reaguje z gracją na takie rzeczy. Nie, Marza Próbujesz się zabrać, to hmm. potrafisz zedrzeć do podkładu i zrobić plamę gołego podkładu. Tak. Po z też tak możesz zrobić, jak mu dasz bardzo długo czasu, natomiast kontrast jest bardzo szybko. Dobre spostrzeżenie, że kontrast świeżo nałożony zachowuje się troszkę jak łoż, który już troszkę podesł. Hmm. Bez gętszy jest... po prostu. Z technicznego punktu widzenia to to jest prawie to samo, co łoż, mm -hmm. tylko ma więcej pigmentu. Tak. I co tak powoduje, tak. że to szybciej istnieje, po prostu pewnie. I bardziej kryje powierzchnię, bo te podkłady w sprayu są matowe. Mm -hmm. A jeżeli coś mega matowego. Podkłady w sprayu są satynowe. Prawie, że mat. Prawie, że powierzę, mat, ale jest taka wchodząca jeżeli, w satynę troszeczkę, no bo... Słuchaj, jestem <coughs> prawie pewien, że gdybym wziął model, położył na niego, nie wiem, biały podkład mm -hmm. Ceramite White, czy którykolwiek mm -hmm. z tych poprzednich białych podkładów psiknął go matowym lakierem Tamii, który jest prawdopodobnie najbardziej matowym na rynku mm -hmm. i wziął washa, czyli shade w mm -hmm. terminologii citadela i zaczął nakładać. To by się zachowywało dosyć podobnie jak yy, kontrast. Oczywiście nie kryłoby aż tak mocnym kolorem, ale na czym to polega? No bo jak mamy matową powierzchnię, to matowa powierzchnia w dużym przybliżeniu ma górki-dołki, mm -hmm. tak? <śmiech> tak? Bo glosowa jest gładka, tak. a matowa ma górki-dołki. No i nawet jak kładziemy wash'a, który ma mało tego pigmentu, to ten pigment będzie się osadzał w mm -hmm. tych zagłębieniach, tak? dlatego tak jak kładziesz na matową rzecz tak wash'a, to, to ona ci przyciemni wszystko. Mm -hmm. Jak kładziesz na glosa, tak jak się robi na przykład w modelarstwie samolotowym. Ciekawa myśl. No? Jak robisz na glosa w modelarstwie samolotowym, gdzie masz wszystko tak. wysokim glosem przyknięte, no to ten łosz automatycznie spływa z powierzchni i zbiera się w zagłębieniach. Tak? Także tu jest, tu jest ta podstawowa różnica. No i wracając do kontrastu. Na przykład pomalowałem tych dwóch chłopków, postawiłem, żeby już zaczęli schnąć i zobaczyłem, że na plecaku jednego z nich, jak jest ten kulkowy mhm. wylot powietrza z boku mhm. plecaka, w jednym miejscu było niedomalowane. Wziąłem pędzelek, nie najmniejszy, nie najprecyzyjniejszy, nabrałem troszeczkę na końcówkę mhm. kontrasa, żeby załatać tą dziurkę. Trzeba dużej precyzji użyć, bo tam gdzie dookoła już wysech ten kontrast to się zrobiło dwa razy ciemniejsze, tak? Mhm. że dziurka załatana ma kolor taki, jaki powinien być, Co? a dookoła tej dziurki, tam gdzie mi się wyjechało pędzelkiem jest dużo ciemniej. Mhm. Także ciężko, ciężko mi na przykład sobie wyobrazić, jak, jak ja nakładam kalkomanie na mhm. Ultrasun. Na przykład nakładam kalkomanie deski sedesowej na paldron. to ja tą kalkomanie wycinam, docinam do grafiki i wycinam środek deski sedesowej, żeby ona się dopasowała mhm. do kształtu. Przez co wychodzi, jak jest zaschnięta taka alkomania, że góra deski się, się styka. I to jest coś, co trzeba potem, ja biorę Makrak Blue przy normalnych modelach i maluję pionową krechę, żeby to rozdzielić. Mm -hmm. Żeby to wyglądało jak logo Ultramarinsów, mm -hmm. a nie takie zejście w tak? No to jak będę musiał dobrać kolor? żeby teraz na kontraście, żeby to się kleiło kolorystycznie z całą resztą Paldrona. Ale to jest twój problem hejterze, nie? No, <śmiech> znaczy, tak znaczy, no, Trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli bym był w tym momencie kolesiem, który o grałem Dawn of War, a, grałem w nie wiem, Battlefield Gothic, chcę sobie kupić modele, w życiu nie miałem pędzelka w ręku, chcę sobie kupić parę Space Marinów i sobie ich pomalować to wtedy kontrast jest całkiem okej, okay, bo nie oczekujemy super czystych rezultatów, Dokładnie. nie oczekujemy jakiegoś <coughs> efektu wow, tylko żeby po prostu były pomalowane te modele. To jest w miarę szybko i... Z tego co ja zauważyłem, nie są to farby... Okay. Ich pierwotne założenie, nie jest, nie są to farby dla ludzi, którzy wiedzą co robią z farbami. Jest to, jest to, jest są to farby dla ludzi, którzy kupiłem sobie boxa Dark Imperium czy Dark Vengeance, czy jakiegokolwiek innego, czy co, co tam teraz jest, Spire, tak? Shakespeare, Shades, tak, cokolwiek, tak. no, my mamy no Obojętny starter. Jak tak, tak, obojętny starter i albo będę grał szarymi modelami, ewentualnie w podkładzie, jeśli zaszaleje, albo wezmę kontrasty i je po prostu pomaluję, żeby były kolorowe i tyle. I wezmę teksturową farbkę, te, te, te na tekstury podstawki, tekst, na podstawki, pomaluję brzeg i to są trzy, na przykład ultramarinów. Dobra, powiem coś bardzo yy, obrazu burczego dla, dla wielu, ale wolałbym zagrać armią pomalowaną ultramaricji na przykład, pomalowani cali na niebiesko, cali, broń wszystko, cali na niebiesko, zrobiona teksturo, teksturo, teksturowana podstawka i brzeg na przykład na kolor wybrany, czarny powiedzmy, na, na wybrany kolor pod warunkiem, że to będzie czarny, wolałbym z taką armią pograć niż z czarnym plastikiem. No pewnie. Tak, bo jest kolorowa. I to jest dla farka dla takich ludzi. Takie jest jej pierwotne założenie. Darren latam udowodnił, że tą farbką można zdziałać cuda. Nie wiem, czy widzieliście sygnacy. Te... Tak, nie, Sari, jak jesteś mega malarzem, który <coughs> ogarnia inki, łosze, wszystko i tak dalej, no to możesz jakieś bardzo ale... zaawansowane efekty, jak medium domieszasz, tak? tak ale o co, o, co, o co mi chodzi? I teraz taki. kolesie tacy jak my, nie, nie nazywam się profesjonalnym malarzem, broń Boże, maluję od wielu lat i wiem, co robię z farbami. Jesteśmy tyle topowymi malarzami. Dla tak? mnie jest to kolejna technika. Dla mnie jest to. Kole tak, tych tak. orków, których pomalowałem, pomalowałem ich. W dwie godziny szybko i mogę je na przykład w jeden wieczór usiądę, ich pomaluję, następnego dnia mogę ich zanieść i, i, i zagramy. Kurczę, nagramy Battle Report i nikt nie zauważy, że nie, ma, że nie mają detali, tak? E, I później mogę sobie wziąć i pomalować szkiełka, pomalować oczko, doporobić lampkę, Właśnie, dorobić bo to, możliwe, tamto, tamto. Może dorobię jeszcze detali nad Trasem. Może, że jak zrobię trimy paldronów mm -hmm. orzełka na piersi, bolter, wszystko i tak dalej starymi technikami mm -hmm. typu Baza wash, Ten. Edge. To, to może podciągnąć Nie tak, zastanawiam zastanawia, jak, jak, jak... Ale na razie z tego, co mi opisujesz, szwagier, to przynajmniej, wiesz, bo może jak nabierzesz wprawy, to to, to, to się zmieni, ale jak na razie masz tak dużo problemów i, i wiesz, tyle jakby zagwostek, że coś musisz zmienić, podkolorować, tak, że chyba, chyba jakbyś malował swoją starą techniką tradycyjną, dosy... znaczy... to by Ci to zajęło z grubsza podobnie. Natomiast wiesz co, mi jako obserwatorowi, bo, bo nie korzystałem z tych farbek, bo to nie jest produkt dla mnie jakby, tak? Nie, no nie. nie hejtuję go, po prostu on sobie jest nikt mi go na siłę nie wciska, więc mnie nie obchodzi. Jeszcze. Yy... <laughs> Wiesz, jakby się okazało, że wymieniają wszystkie bazy eee. i lejery na, na te, no to wtedy tak, nie? Ale jeżeli to jest dodatek do ich palety, to mnie to nie obchodzi, no, tak? No, no. Jest masa, nie wiem, kolorów czy, czy tych farbek technicznych, z których nie korzystam, bo mi nie są potrzebne. Mm -hmm. yy... Efekt, przynajmniej tych szwagrowych modeli, które widziałem, to jest jakbyście psiknęli Makrak Blue z tego, z Puchy i zrobili taki na półprzyzwoity dry brasz jakimś jaśniejszym niebieskim. Mm -hmm. znaczy, tak jest inaczej, mniej więcej. Więc, bo to co widziałeś, e, tych dwóch chłopków, to jest tak, ja położyłem kontrast ultramarine blue na to, no i po zaschnięciu stwierdziłem, że to jest pierwsze jest za ciemne, tak? za ciemne jak na ultrasów, duże za ciemne. <grym> okay. No postawiłem obok mojego mm -hmm. zwykłego Ultrasa, zwykłą techniką malowanego. Tak? Po pierwsze to było za ciemne, po drugie to było taki przygaszony niebieski, tak jak jest Drakkenhof Nightshade. Okay. Ten wash, który mm -hmm. już od iluś lat jest, tak? którego ja używam do zagłębień w zbroi. Mm -hmm. e, więc w związku z tym wziąłem Fenriszan Grey. Y, z dry brushowałem and co rozjaśniło model. A w drugiej kolejności wziąłem Glaze'a Gulliman Blue, którego też kładę na swoich zbrojach. już nie ma? No właśnie do tego zaraz dojdę. I tym glazem, jak też zamalowałem też dosyć liberalnie, to raz, że ożywiło ten niebieski, a dwa, że rozjaśniło. Tak? Tak, I że skasowali się... glazy? Tak. Właśnie no, tak. No, właśnie. Ratu cztery, no. Przechodząc do tego, ja osobiście bez glazów dwóch jakby z ręki, bo Gulliman Blue na wszystkie zbroje ultrasona. I Bloodletter. letter. I blood letter daje na oczka. Ja też używam. Na, na każdym nightlordzie, każdego nightlord dla mnie. O... przepraszam, Waywatcher Green. Jeżeli mam na przykład zielone ekrany, tak jak na motorkach, czy w Rynosie, zielony wyświetlacz, to robię tam layerowo kolejnymi odcieniami i na koniec daję Waywatcher Zielony Green, i czerwony tak, jeszcze przeżyjesz z z Medium, albo właśnie z kontrastem. Natomiast y, ten, ten, ten niebieski, no to będziesz miał problem. Chyba, że no, byłem u Crispina teraz właśnie, kupiłeś jak, to mogłeś. Tak, no, to znaczy ostatni egzemplarz, który mu został Gulliman Blue, to wziąłem. Ja mam jeszcze jeden do dodatkowych. Jeżeli byś nie potrzebował, to odkupię. Mam, mam chyba po dwa. 30 zł. 50, kurde, płacz. Musisz płacze. na eBayu wylicytować, tak ci nie dam. <laughs> Już wszyscy widzieli, jaki jest ten link do aukcji. W każdym razie, ja sobie wypisałem, słuchajcie, tak na szybko, plusy i minusy dla początku. No, przepraszam, odniosę się no. jeszcze do jednej rzeczy, którą widz powiedział, że, że zajmuje to więcej czasu. Tu akurat nie. To be fair, muszę powiedzieć, że psiknięcie podkładem i położenie kontrasta mhm. jest szybsze, niż przyknięcie Makrak Blue, położenie Drakenhoffa i wyczyszczenie Drakenhoffa, którym zawsze gdzieś tam wyjadę. Mhm. Także tutaj muszę oddać honor, nie, że przyśpieszył. Nie, to mówię, przyłomie. wiesz, mówię z tego, co ty, jakby na podstawie tego, co powiedziałeś, że tu muszę poprawić, tam tak, muszę to znaczy, zrobić no, i tak dalej. Słuchajcie, to jest, to jest na takiej zasadzie, że ten oddział taktykali, który maluję i potencjalnie może jeszcze kilka taktykali, bo mam już dużo taktykali mhm. do malictwów, to to będą takie wypełniacze detolfa plus ewentualnie, jeżeli byśmy w Apo grali kiedyś, żeby no to, ich gdzieś, żeby ich wrzucić, tak. Ale nie będzie, nie będzie to na pewno w takim standardzie, jak są moi zwykli, gdzie My robię jest bazę, No robisz to tam się. dla kolekcji. Tak, ehm, tak. Bardzo fajną rzeczą jest to, że ten podkład, który jest, przynajmniej na razie Greysierem ja psikałem, nie Greysierem, tym drugim, Redbone'em, nie, bardzo szybko snie. Podejrzewam, że snie tak szybko, szybko jak, tak. Jak, jak, jak normalny. Ale jak każdy jasny podkład, jedną warstwą tematu nie załatwisz. Ja załatwiłem jedną warstwą. Ja musiałem dopsikiwać drugą warstwę. Fakt, że psikałem znaczy, modele... bałem, się, bałem się, żeby jedną warstwą nie zalać. No tak właśnie. I tak. fakt, że malowałem modele orków, a dwa, że nie były one w najlepszym stanie, bo podejrzewam, że to jest jakaś podróbka i nawet nie oczyszczałem ich z jakichś tam nadlewek, co mi później ludzie wytknęli. Ale po prostu chciałem ich szybko po prostu no, kontrast ci wszystkie nadleki wyciągną. Wyciągną mi starszy, to jest mocne. <laughs> więc to jest jeden minus. Ale to zaraz do tego. Znaczy, gdzieś... Dla mnie plus. Zachęca do tego, żebyś trzymał model. Tak, robił, tak, tak. Ale wiesz, no po prostu, w, w, tym bardziej w przypadku żywicznych modeli, gdzie te nadlewki są nie są kreską, którą możesz łatwo ściągnąć, tylko no, trzeba się napiłować i tak mm -hmm. dalej. Mm -hmm. Przy tych orkestach gdzieś że chrani się po prostu szybko ich pomaluję, potestuję sobie. I też to są modele, które będę w kalitymie używał i mm -hmm. tylko, nie? Dobra, więc ja sobie tak wypisałem. Ja, ja przeczytam swoje plusy i minusy, a mi będziecie czy się zgadzacie i co ewentualnie byście dodali. I dla początkujących, ogromnym plusem jest to, że to cieniowanie, highlighty w jednej warstwie robisz po prostu. To, że naprawdę wyciąga, naprawdę w zagłębieniach jest tego dużo więcej. Można po każdym punkcie, bo potem zapomnę. Tak, tylko poczekaj, skończę. Że naprawdę w zagłębieniach jest tej farby dużo, na powierzchniach jest tej, takiej sporo, a na niektórych, nie, nie na wszystkich, nie na niektórych krawędziach naprawdę widać, przybłyskuje ten, ten podkład, mhm. widać go. To jest dla mnie plus ogromny. Dawaj. Moje ustosunkowanie jest <śmiech> takie, że faktycznie robić cieniowanie wszędzie, gdzie jest zagłębienie, i nie tylko. No, tak, jak zostawisz. To znaczy jak, jak malujesz szmatki, coś hmm. organicznego hmm to spoko, mm -hmm. jest bardzo urozmaicona tak. tekstura powierzchni. Jak jest tak? Ale jak masz zbroję Space Marina, no to na przykład na środku, na golennicy tak, to już nie jest dobre. To jest jeden z plusów na później. Z plusów ujemnych. Nie, nie, to jest jeden z plusów <laughs> dla profesjonalistów. Czy profesjonalistów inaczej, nazwałem sobie to, to dla, dla pro, ale chodzi o to dla ludzi, którzy wiedzą, co robią z pędzlem. Mm -hmm. Ale mów, jeszcze jesteśmy przy początkujących. Spodobało e... mi się powiedzenie ludzi, którzy wiedzą, co robią z pędzlem. <laughs> Myślę, Dobra. że moja żona się zgodzi, że czasem wiem. Ja pomalował łazienkę. Dobra, tylko kilka kolorów na model używasz, bo one się same cieniują, rozjaśniają, więc to jest plus. Nie musisz inwestować dużo pieniędzy, mhm. bo fakt, kubeczki kosztują chyba trochę więcej, bo normalnie farba kosztuje ile? 10, 11 Krespina, tak. a to już kosztuje 20 złotych. Tak, no ale jest 5. też większa trochę. Dobrać. Ale jest dwa razy większa, dwa razy większa jest prawie. Tak, 8, Oś, 18 no. to są 11 jakoś tak. No, no, no. no, no. Mogę, popieprzyć, mogę popieprzyć te wartości, ale... No faktycznie, jeżeli ktoś by nie chciał potem robić, nie wiem, drybrusha, i tak dalej, tylko jednym kolorem załatwić, no to można w pięciu kolorach figurkę. Tak. No, orki z czterema kolorami, licząc no. podstawek, więc teraz na przykład teksturową, tutaj jest piąta mm -hmm. i mam zrobiony model. Koniec. E... Można bez wstydu go wystawić. Bez wstydu można, dokładnie. Czas więc można szybko pomalować też, jakąś dużą armię. Koszt, no to to przez to, że kilka modeli jest i te farbki nie są jakoś super drogie, no bo mówię, no 20 zł to nie jest jakiś koszmar. No jakoś mega szybko nie schodzą, tak? No Co, no co nie schodzi? Znaczy nie, nie kończą się. Nie schodzą ci z buteleczki, tak? Nie, jak nie, nie, malujesz. Nie. Nie, Myślałem, że nie schodzą z półek. Nie, nie, nie, nie, nie są wydajne no. po prostu. Tak, tak, tak. Tak. Myślałem, że chodzi ci o to, że nie schodzą z półek, bo na razie jest szortek ogólnoświatowy szortek. Tak, tak, tak, no bo to na tym hypie wszystko jedzie troszkę, ale i co jest dla mnie bardzo ważne, co jest metodą, którą ja zawsze maluję, od zawsze maluję modele, szczególnie w, malowałem, bo mieliśmy od. Nie, nie, jak, jak grałem. Te detali, jak cicho, jak grałem dużo, e, że często chciałem szybko coś wystawić, a później ewentualnie się pitolić z detalami. Można szybko pomalować model, postawić, tak jak mówimy, bez wstydu na stole. I ewentualnie kiedyś, jak już się nauczę bardziej detalami bawić, albo wezmę sobie tych sierżantów, będę odpicowywał, to wtedy mogę wrócić do tych detali i sobie ich porobić, wyciągnąć. Na przykład na bolterach sreby na kropki porobić jakieś, a to akile wyciągnąć, którą na razie zamalowałem i tak dalej. Tylko jedna ważna rzecz, jeżeli w ten sposób chcesz robić, to bardzo istotne wydaje mi się, żeby zabezpieczyć te kontrasty po wyschnięciu. Lakierem Tak, lakierem, no bo on by design ma się wycierać, z tego co wiem. Tak? A tak. to nawet nie wiem, tak. to nie wiedziałem tego. Bo z racji tego, że właśnie pokrywa Ci powierzchnię, a na edżach troszkę spływa, mhm. że zostawia, no to ta warstwa jest naprawdę cieniutka. że okay. Przejedziesz po edge'u i masz podkład. Spoko. Jakieś plusy jeszcze byście dodali? No czekaj, no mówiliśmy tak, że czas. Cieniowanie, kilka kolorów, czas, koszt i że można wrócić do tak. Mam pięć plusów dla no początkujących. Ja, no myślę, myślę, że założenia tej farby jakby zostały spełnione, bo chodzi hmm. głównie chodziło o to, żeby... Walkę z szarym plastikiem, tak? Tak. Hmm. No. Początkujący no malarz mógł sobie mógł sobie szybko zaatakować model za niską cenę. Tak? To pytanie takie teoretyczne. Gdybyś teraz y, zaczynał nową grupę warsztatów malarskich, y, proponowałbyś, żeby uczyli się kontrastem? Hmm. Jaki wam głową, że nie. Wiesz jak co, ja bym chyba nie. Wiesz dlaczego? Y, bo mimo wszystko, jak ja bym na przykład zaczynał Totalnie od zera, tak jak myśmy zaczynali, wiesz, totalnie nie wiedząc, co robiąc z tymi modelami. Znaczy, żeby było fair, kiedyś malowałem samoloty, co prawda, nie, no ja też emaliami wiesz, i grubo, na ja, goły ja, plastik, ja, ale, ja, ale ja nie Ja też powiedział. na goły plastik kiedyś malowałem, wiesz, jakieś tam śmigłowce z, z wojny w Wietnamie, no, no, Huey, no, no, Cobra no, i takie rzeczy. No. Natomiast, wiesz, po przerwie tam 10 czy 15-letniej, ja, jak się zabrałem za Warhammera, no to pamiętasz dwa pierwsze modele, jakie zrobiliśmy. Wyglądały... Stary, powiem Ci, że jak na przykład zobaczyłem pierwszy model Duncana z Warhammer TV, to nasze pierwsze modele były lepsze niż jego pierwszy. No tak, Ale, ale wiesz, już tylko że on miał 9 Dobra, lat. Dobra, tak? bo odchodzimy, odchodzimy tak, od, właśnie, od tematu. Czy zacząłbyś tak? kontrastami malować? Myślę, że nie. Wiesz dlaczego? Bo yy, dla mnie kontrast to jest coś dla kogoś, kto ma mało czasu. Typu ma, pracuje, chce się, nie wiem, ma dużo pauzy, bo income teraz i chce się wkręcić w coś, co go minęło, jak był dzieckiem, bo to było za drogie i mama i tata nie chcieli na to hajsu wyłożyć. Mhm. I ktoś chce teraz mieć szybko, na przykład, nie wiem, hordę tyranidów zrobioną. To spoko. Natomiast mhm. jeżeli ja mogę nadzorować tych dzieciaki i je czegoś więcej nauczyć niż, e, wiesz... I odpalę sobie YouTube'a, yy, słucham sobie podcastu, życiłbym im farki, i dobra, napierdzielajcie wszystko na niebiesko teraz. Yy, proszę Pana, a co teraz? A teraz czekamy aż wyschnie i 20 yy. minut czekamy i siedzimy, nie? Yy. To bez sensu, wiesz co, jeżeli miałbym jakiegoś jakby na to instruktora, to wolałbym się tradycyjnie uczyć, bo, yy. bo się więcej nauczę, nie? Natomiast no jeżeli no totalnie jestem... Wyszmy, nie? Tak, i dzieci mają dużo czasu, no nie oszukujmy się, mają więcej czasu niż my dorośli. Yy. Natomiast jeżeli byłbym takim właśnie początkującym, który sam wiesz, trochę o nie, wie, nie wie, czy to wiesz, nie wie, czy to, czy to hobby zagra hmm. w ogóle, czy, czy te modele za dwa miesiące nie wylądują na Legro, to spoko. Okay. To Jest to jakiś pierwszy krok. Nie? Ja jeśli bym, jeśli bym prowadził takie warsztaty, nie, nie, nie zaczynałbym ich uczyć troszeczkę z innego powodu, taki, że malowanie kontrastami ci niczego, sam, samo malowanie kontrastami ci niczego nie nauczy. Po prostu. Tak jest... no, część, stary, część kontroli pędzla, też może przy swojej. Tak, tak, ale jest to inna kontrola pędzla niż kontrola pędzla w normalnej toraz no. Ze swojego doświadczenia po prostu mówię. E, natomiast jest to po prostu zbijanie kolejki dla mnie. Mam dużo modeli do pomalowania, mam kontrasty, robię kontrastami, zbijam z kolejki i lecę do następnego projektu. Nie wiem, mam, tak jak ja, mam armię tego śmego, śmego owego i w pudełku leży mi armia, nie wiem, Adeptus Mechanicus. Nagle chcę ich pomalować, dobra, kontrasty, puf, lecę. Po prostu dla mnie to jest zbijanie z kolejki. Ty z nimi się spotkasz, po to, żeby oni się nauczyli czegoś malować pędzlem, nakładać warstwy, jakieś ewentualnie edge, highlighty. Ktoś może się ze mną teraz nie zgodzić i powiedzieć, że no, może, przecież sam powiedzieć, że może zrobić detale później. No tak, ale to jest trochę co innego. Ja już wiem, jak to robić, i nie muszę się tego uczyć. To jest tak, jak się, czy bym kogoś na. Ktoś to się chce na, zrobić prawo jazdy na motor, czy najpierw nauczysz się jeździć na motorze czy na kładzie. Na, na, dwóch, na jednym kuku, czy na dwóch. Czy, czy na, na, na czterech? Na dwóch kukach, czy na czterech. No łatwiej jest na kładzie, bo się nie przewrócisz, tak? Na motorze jest trudniej. Zakładam, że ktoś nie umie jeździć na rowerze też. Więc nie uczyłbym od razu na kładzie, tylko najpierw na motorze. Podstaw się naucz. Jeśli ktoś chce się nauczyć malować. Rozumiem, że twoi kolesie chcieli się nauczyć malować i pomalować jakieś modele. I przez ten czas pomalowali sobie... Nie, oni mieć figurkę za darmo. Aha, no, do, do. To są dzieci. dostajesz ja zabawkę by... jest... O, pan Kuba rozdaje fajne takie żołnierzy z kosmosu i rycerzy starczami. Jeśli bym kogoś chciał nauczyć malować, to nie uczyłbym go malować kontrastami, dałbym mu kontrasty jako jeden, jedno z narzędzi. Po prostu, to jest moje zdanie. Przejdźmy do minusów, bo to są dwa minusy, które, które sobie wypisałem dla początkujących. To, co Szwagier wspomniał, że warstwy muszą być umiejętnie położone jednak. I trzeba uważać na to, jakie kładziemy, możemy sobie je rozbabrać totalnie. I, jest, i, drugi, I drugi minus, który ja mam i zawsze będę powtarzał, malowanie na biało to jest dla masochistów. Na biały podkład. Jeśli nie malujesz Całą to... armię Knight Lordów mam z białym podkładem. i Strasznie się zawsze męczyłem z ciemnym podkładem, bo nienawidzę nakładać y, jasnych kolorów na ciemny podkład. Mm. I wolę się pomęczyć z białym podkładem i nakładać ciemny kolor na biały mm. podkład. I wszystko co maluję jest z białego podkładu. Okej. Okay. Nie lubię, nie lubię metalizerów, nie lubię no to, to zależy jak to lubi, nie to lubię metalizerów i yy, chłopcom psikałem ciemnym podkładem, bo to jest ten podkład taki go to, więc niech wytestują, a mhm. później jak będą starsi i będą chcieli się w to hobby bawić, to, to sobie sami wybiorą. Im psikałem wiesz Chaos Blackiem, mhm. natomiast ja prywatnie wszystko robię z białego podkładu, bo jest mi po prostu łatwiej, bo wolę wiesz co, wolę te 3-4 warstwy czarnego nawet położyć. Niż się branzlować na przykład ze ośmioma warstwami czerwonego, który później mi się i tak nie podoba, bo wygląda kijowo na Spokojnie. Że... Ja wychodzę z tego założenia, że jak maluję, no na, ja maluję na czarno, y, mogę wiele miejsc, w których mi pędzel nie dojdzie, pominąć, bo i tak tam będzie czarny cień, w cudzysłowie, i tak dalej. Mhm. Tak? Natomiast jak zauważyłem, że jak malowałem tych space marinów, biała plama kuła mnie bardziej w oczy, przy niebieskim koleśu na przykład, mhm. bardziej mnie kuła w oczy niż, przy, niż czarna plama. Czarną plama, nawet jak nie domalujesz gdzieś tam pod ręką czy coś, nie zwrócisz na to uwagi. W innym wiesz, przyszłym że, żeby nie było, jakbym malował na przykład Abadona, to go psiknę czarnym podkładem. No tak? Tak, Bo tam właśnie... jest trzy czwarte, wiesz, albo jakbym Rewendardów robił, to nie, nie, nie waliłbym ich białym jakbyś... podkładem i później robił debiegło. Ale Wajskarów byś malował na czarny podkład, nie? <laughs> nie, <laughs> ale właśnie rozumiecie, co mi chodzi. Podpisując się pod tym, co z mówisz teraz właśnie w przypadku ciemniejszych figurek, tak jak tych ultrasów robiłem. Hmm drugoedycyjne chłopki mają bardzo małą przestrzeń między plecakiem, paldronem a plecami. Tam jest tam naprawdę ciosno. Ale widać to. No widać to, tak. Więc tak. musisz pędzlem, a nakładasz no nie małym pędzlem nakładasz kontrasa, bo chcesz jak najszybciej dużą tak. powierzchnię pokryć. Tak. No musiałem tam naciaptać środek, żeby. To A kontrać. gdyby to był czarny, to po prostu byś przejechał i zostawi... zniszczył. Zostawił tak do Dry Brasza, do dry no, <śmiech> no więc to są moje minusy dla początkujących, okay. tak? Um, przejdźmy teraz do ludzi, którzy wiedzą, nazywam to Pro, ale to chodzi o to dla ludzi, którzy już wie, malowali, już już malowali wiedzą, co robią, wiedzą czym jest base, czym jest layer, czym jest powiedzmy, nawet że wiedzą, czym jest glaze jakiś, czy cokolwiek. Plus jest na pewno czas, znowu, dobre na podstawy do dalszego malowania, znowu, yy, i super do organicznych elementów i szmat. Fantastycznie wygląda na plecakach, na yy, spodniach, na butach nawet, mówię o orkach, na orczej skórze. Ty, to, jest, to, jest, to jest zestaw farb dla tyranidów, stworzony dla tyranidów, mhm. stworzony dla orków, moim zdaniem to jest idealny. Tyranidów ktoś pokazywał, kolesia jednego pomalował, Olewając tą zasadę, że musi poczekać między kolorami, wziął jakiegoś z. Fioletowi, to są z czego? Z, z, z jakiego strajna? Lewiatan? Lewiatan chyba. Jakiegoś. Dreamstealera po prostu wziął i pomalował go. Mówi, 5 minut mi zajął ten model. 5 minut zajął mi od psiknięcia, pomachania ręką, żeby wysechnąć, i przyknięcia suszarką położenia jednego koloru na skórę wszędzie, gdzie znalazłem, wytarcia mokrą szmatką tam, gdzie wyjechałem na hitenowy pancerzyk, pojechania pancerzyka, przyjechania tego suszarką, bo też działa fajnie, tylko trzeba uważać, żeby z daleka robić, żeby nie przesuwać tej farby, mhm. tak jak z washami. i zrobienie dwóch kropek na oczach i wyciągnięcie pazurków. 5 minut na jeden model, gdzie suszył go, tak? Bo mhm. mówię od początku, od momentu, jak wyciąłem model i go psiknąłem. Cały czas liczył, Czyli wszystko, nie, nie liczył schnięcia. Więc teraz wyobraźcie sobie, że macie takiego tych jeanslerów 40, jak się ma w rozpisce taranickiej albo 60, bo to jest no, killer oddział i malujesz seryjnie, czyli nie musisz czekać na schnięcie. Mhm. Jak szybko możesz pomalować? Nawet Games Workshop chyba reklamuje. Pomaluj zestaw startowy w weekend. Tak, no był taki artykuł. No to wiesz co, to jeszcze chciałbym dodać, bo hmm. musimy wziąć pod uwagę, że hmm. używamy kontrastów od tygodnia, dwóch, tak, tak, tak. trzech nawet. Także pewnie też jeszcze skill nam wzrośnie w użyciu mhm. tej, tych farbek. Eee, a weźmy pod uwagę, że ludzie na przykład ten pan z Brodą z Warhammer TV, który no. No pewnie już od iluś miesięcy no, na pewno. miał okazję testować te farby. No to on na jednym wideo na przykład pomalował Deadgarda z, mhm. z Dark Imperium? Tak. tak. Eee, samymi kontrastami i no widać, że w rękach człowieka, który wie, co robi i ma już no fach do tej farby w ręku, naprawdę fajny efekt wychodzi. Mm -hmm. Jeżeli wszystkie detale tam, mamy więcej tych kontrastów nawet tak? i wszystkie detale powyciągamy i tak dalej i zbroja nie jest płaska, tylko jest właśnie detgardowa czyli ma jakieś tam bąble, dziury mm -hmm. i tak dalej, to efekt jest fajny. I nie chlapniesz glaze'em na cały model, tylko zrobisz tam, żeby później dookoła jakiegoś właśnie bąbla, zrobić go na inny dokładnie, kolor. Dokładnie. No i właśnie tutaj to, o czym wspomnieliśmy, że jest to plusem jest to, że może to być wykorzystywane może później, nie wiem, jako glaze. Żeby przełamać, Jeżeli medium, przełamać bo glazy wyszły, więc może to odzyskamy ale glazy. glazy czy... Nie, nie, nie, to nie zlikwidowali. To jest, jest wszystkie draje też zlikwidowali, wszystkie draje poszły. W... Znaczy dry'ów okay, dry nie używali. Sprzedajemy to to Wam suchą, wyschniętą farbę, Zapłaccie nam za to. Tak. To było głupie, no ale ok, nie. Natomiast glazy, glazy, no ponoć z tego co mi Crispy mówił to, że GW robi instrukcję, że po prostu bierzesz base czy layer. Hmm. Lepiej layer, bo mam mniej pigmentu jednak i lamian medium. Tak, dokładnie. I dużo, dużo lamian medium do małej kropelki koloru i wychodzi ci glaze, mm -hmm. tak Minusy dla pro. Brak kontroli, jeśli chcemy położyć, zalewając model, czyli bardzo szybko. Ale to znowu, tu wchodzi ta kontrola pędzla, to kontrola nad rozkładaniem że jak będziemy robić to szybko i będziemy zrobić to za szybko, to możemy zalać model i po prostu nie mamy takiej stuprocentowej kontroli jak ze zwykłym kolorem. Po prostu mhm. on czasami zauważyłem, że bardzo grawitacyjnie się rozkłada kontrast. Tak, no jak, jak już chłopaki byli prawie wyschnięci, mhm. to bo ja ich przy przy przyklejonych do podsta tak. podstawki malowania, mhm. tak, To wokół butów to były kałuży. No właśnie, tego, co to, po, ta farba, po prostu zebrałem je pędzlem. Już ta farba spływa, więc to jest, to jest troszeczkę y to nie to, że jest minus, że ktoś nie będzie miał tej kontroli, tylko że utrudnia to pracę strasznie. Zwłaszcza, I, i... że już sobie dałeś teksturę na podstawek. Na przykład. <gry> nie. E... Tak, no i to jest właściwie jedyny minus, bo drugi minus się właśnie łączy yy... Ten, przy drugim z tym pierwszym, że nie możemy łączyć dwóch, nie możemy szybko malować jednego modelu dwoma kontrastami, bo jeśli się te kolory zepną się, zaczną się mieszać i zaczną się dziwne rzeczy robić, nie wiadomo który kolor pójdzie w który, czy jaśniejszy pójdzie w ciemniejszy, czy ciemniejszy w jaśniejszy i zaczną się. No, nie, no ewidentnie trzeba poczekać, trzeba poczekać wysnuć. aż aż się a, a, aż wystąpi. Co są moje minusy? Uważam, że produkt ogólnie jest fantastyczny, natomiast. Yy, jest to kolejne narzędzie. Nie zastąpi nam to normalne. Trzeba farbek. sobie zdawać sprawę, jaki ma ten produkt, tak? Tak. żeby nie oczekiwać czegoś, czego on nie był zaprojektowany, żeby robić, a był marketingowany. Tak Najfajniejsze jest na polskim, przynajmniej internecie, jak widzimy, że y, wiele osób to zauważyło i zwróciło mi na to moją uwagę, że naj... osoby, które najbardziej hejtują kontrasty, to są osoby, które albo malują na zamówienie, albo mają studia malarskie, albo y, no, są znajomymi ludzi. Z... Może się zmniejszyć. Pochyt, ja, tak? ja najbardziej taką Najczęstszy zarzut do kontrastów, jaki słyszałem, to jest, to jest trochę taki zarzut, jak kiedyś ludzie mieli do tego, do pisania. Mhm. Że jak ludzie będą zapisywać rzeczy, to nie będą ćwiczyć pamięci. Mhm. To jest na zasadzie, że jak będziesz malował kontrastami, to się nigdy nie nauczysz, wiesz więcej. Zasadne. To, jest, to, to, jest, jest, wiesz, to jest główny zarzut, jaki słyszałem do kontrastów, że, że po prostu zostaniesz w miejscu, co jestem w stanie zrozumieć, ale Mam wrażenie, że osoby, które nauczą się tych podstawowych technik kontrastami i zostaną na tym samym levelu, to są te same osoby, które i tak by nigdy nie malowały. Dokładnie. Są osoby po pierwsze, które w życiu by nie wzięły pędzla do ręki, a teraz mogą go wziąć, bo są zachęcone. No poza tym to z reguły nie będą osoby, które chcą się nauczyć. One chcą po prostu mieć kolorowe modele. Tak, I to wszystko. Osoba, na przykład chce się iść na turniej, się bo, bo dla niego granie jest na przykład najważniejsze. Tak. Chce iść na turniej, a nie chce płacić studiu tak. za ciężkie kasy za pomalowanie armii. Dokładnie. Tylko sam sobie machnie trzy kontrasty. I dokładnie, tak. dokładnie. i ja nie, nie, stając troszeczkę w obronie studiów malarskich, uważam, że nie będzie nagle wycofania się ludzi, o ja nie chcę, nie będę, teraz, ja się teraz sam to pomaluję, bo ludzie, którzy idą do studia malarskiego, z reguły chcą odpowiedni poziom tego malowania, znaczy, płacą za poziom. Właśnie, że <coughs> zmniejszy się liczba zamówień na armii Standard, Tabletop Standard, tak, taki najpowszy standard, tak. na którym oni i tak najmniejszą kasę zbierali. Tak mi się wydaje. Ale może hmm. robili największą przemianę. Ale właśnie, ludzie, którzy nadal będą chcieli mieć super, hiper, duper, wywaloną armię, taką mega, że patrzysz z daleka, z bliska, to tak czy inaczej masz orgazm, hmm. to oni nadal będą to zamawiać. Ja jeszcze wychodzę z założenia, że ludzie, którzy mają na tyle hajsu, że dają armię do studia malarskiego, nadal będą mieli na tyle hajsu i nadal nie będzie im się chciało spędzać Dokładnie. tego czasu, bo oni wolą, Zarek, iść. Ci, oni że wolą iść zarobić os... hajs, żeby mieć armię pomalowaną super, niż zrobić to w swoim czasie na od... Jebną się mhm. po prostu. Bo umówmy się, jakby ktoś chciał zrobić armię na szybko, to nie będzie to wyglądać tak, jak pomalowane w dob przez dobrze studium malarskie na tabletop, ale będzie kolorowe i za to szacunek, że komuś się chciało. Ja Wam, że będą nawet ludzie, którzy się nawet tych kontrastów nie to będzie chciało ruszyć. Żebyś stary, to żebyś stary dał ludziom taką opcję, że masz magiczny pędzelek i tylko dotkniesz element i on się pomaluje w najwyższym sam. standardzie, sam, po prostu dotykasz jak w kolorowance takich na telefonach dla dzieci, no? że masz model i wciskasz kolory i on się wypełnia kolorami, to i tak się kurwa znajdzie jakiś kretyn, który powie I hey, nobody ma, got time for that. Nie, nie? ma czasu, nie chcę mi się, Więc ja, mam dużo innych zajęć. Nie ma pani. Słuchaj, są ludzie, którym się na armii nawet, mając Blood and armię, nie chcą się kupić tego pieprzonego sprayu, wiesz, Mephistod Red i psiknąć tego wszystkiego. Z ja jeszcze... bym musiał do garażu zejść. Z Pude... jeszcze... Ja nie mam pudełka z żabki, żeby to wstawić. Ona Zza... mi będzie truła. Jakie pudełka. pudełka z żabki? No wiesz, tak, jakieś po prostu, żeby nie wcikać, no wiesz. Z do innych rzeczy. nowości jeszcze, jeśli chodzi o farbki, to taka nowość, że wszystkie erki zwiększyły, zwiększyły pojemność tak jak łosze. albo kontrasty. Nie, chyba jak łosze. Bo kontrasty są taką pojemnością troszeczkę mniejszą. Większą niż farbka, mniej niż łosz. A wszystkie kontrasty, wszystkie erki teraz zostały się w taką tak, samą ok. pojemność jak jak. jak. Właśnie jest pytanie, super. Bo trafiłem ostatnio na Allegro, na taki zabytek dawno auto production hmm. za dwie dychy czy trzy dychy jakoś śmiesznie tanio. Ink. Citadel spray Gun. O nie, nie kupuj tego. Nie kupować tego. Nie nawet kupuj tak tego. tanio. Wiesz dlaczego? Bo nie ma do tego podłączenia do kompresora musisz kombinować. Miałeś takie butle specjalne. To były zwykłe puszki Aha. jak puszki ze sprayem z powietrzą. Trzeba było nakręcać. I W momencie jak do... Do tego, jak się nazywał syfon, tak, że się tak. I w do momencie dopiero, jak, jak, jak nakręciłeś, to pewnym się otwierałeś zawór i słyszałeś czt! i dopiero mogłeś malować. I jak się ona robiła, jak się ona wschodziła za bardzo, bo malowałeś za dużo, zaczyna pluć wodą. To jest najgorsze urządzenie, a zarazem najfajniej wyglądające, bo wygląda jak mały flamer. Tak. Miałem to kiedyś, Czyli teraz no, nie polecam. Tak, mówić, Możesz czasach... kupić, żeby położyć na półce, tak, że tak, masz. Tak. Je jeżeli masz taką fanaberię stary, to nie musiałby będziemy... <try> Musiałbyś sobie DIY zrobić jakiś adapterek do innego kompresora. Tak? Że... No, jakbyś to podłączył do kompresora, to sądzę, że dałoby radę. My żeśmy malowali tym z tych puszek, no bo pracowałem w GW i wtedy jak wyszedł War of the Rings, malowaliśmy tereny tym. Albo po prostu przychodziły i malowaliśmy, no, nie pamiętam już teraz, ale chyba, chyba po prostu pracowałem wtedy. Jak żeśmy, mieliśmy chyba z 4 czy 5 tych puszek, żeśmy je non stop zmieniali, bo jak robił się zimno, zaczęły pluć wodą. Mhm. Na terenie nie było to problemem, później jakąś kiempkę trawki albo po prostu pędzlem poprawisz, nie? No, ale na model no, i tak. dla nas to, pamiętam, że nie było kontroli na to, jaki to ma być stożek plucia, więc po prostu był stały stożek. Tylko i wyłącznie do bas, do niczego więcej, do nakładania podstawowych kolorów. Zaraz po tym, jak to wprowadzili, to były kolory, te kolor... R. Tak, nie, nie, nie, nie, R, yy, w puszkach puszka kolory, mhm. bo chyba to, nie, nie wiem, czy nie było to równolegle po prostu, że mogłeś i tak, i tak, bo tam było chyba tylko kilka kolorów. Więc tak, że kolorane... żeby sobie położyć, żeby to wyglądało no, po prostu, to... Teraz to, to tylko do puszki, to chyba jak już my się zajmowaliśmy. Nie, były wcześniej, się były, medyc, były, wcześniej. były wcześniej, były wcześniej. A nie tylko był biały, Były wcześniej z takim... E... Był czarny i był biały. No były no, wcześniej, okay. były... A potem black i Ceramide white. Były kolory i by... miały w logo one stare... kolory. Logo... White... white Skull się nazywał wtedy. White Skull i... Yeah, black, chaos Black, chaos black, chaos black, chaos black. Chaos black. Sorry. ale były inne kolory i miały one w logo czerwoną mordkę Evil Sandsów. Tak, masz rację. Były inne kolory. One wyglądały jak te puszki. Pamiętam, że były niebieski tam... i czerwony, nie pamiętam no, czy były inne kolory. kolory. Nie, normalne puszki. Nie, nie, nie, prawda? ale tak wyglądały powiedzmy wizualnie. Okay. Nie tak. wiem, jak dużo było tych kolorów, wiem, że był czerwony i niebieski, to pamiętam. Może zielony jeszcze, taki coś kojarzy w głowie, że był jeszcze zielony do da, da, Dark Angeli. Ja wszystko. myślę, że oni szybko wskoczyli na puszki, jak zobaczyli, że Army Painter zaczął tak hurtowo robić kolory. <grym> jak Army Painter zaczął wskakiwać na kolory, to <grym> oni zrobili chyba nagle osiem kolorów Army Painter i... Dużo armii wyglądało bardzo militarnie, <grym> bo to był. No dobra, to tyle o kontrastach. Przejdziemy tak, Podsumowując, z na plus czy na minus? Dla mnie, na, bardzo na plus, kolejne narzędzie, które mogę wykorzystywać w jaki hmm. sposób. Sądzę, tak jak mówisz, mamy te farby miesiąc, powiedzmy półtora. Sądzę, że za rok będziemy znali tyle fantastycznych technik do robienia tego. Znowu przypomnę, to co Darna tam zrobił z jednym sygmarytą chyba, chyba sygmarytę, że uż, zrobił non-metallic metal używając koloru Snakebite Leather, chyba jednego czy dwóch kolorów, nie, może więcej trochę, ale dziewięć kroków i zrobił tak wyglądający non-metallic metal, który osobiście mi się nie podoba, ale sam fakt, że zrobił to kontrastem, udowodnił po prostu taka szpilka w oko dla ludzi, że to jest dla Nubów i w ogóle to nie jest... A, i jeszcze argument, który usłyszałem, już mi się przypomniał, to nie jest malowanie to nie jest malowanie. to jest, kurwa, hodowla jedwabnika? To, to jest ta sama argument, jak ludzie mówią, stary, że malowanie orografem to nie jest malowanie. Aha. Że jak malujesz model aerografem znaczy, i zrobisz wiesz, highlighty dla i tak mnie, dalej. Dla mnie to jest, Zygi, dla mnie to jest tak, jakbyśmy tutaj wzięli, mm. nie wiem, Billiego Shinana, takiego zajebistego basistę, mm. który grał kiedyś w zespole Mr. Big i ogólnie jest przechuj, wiesz, y, Eddie Van Halen basu. Mm. I ja bym dał mu Skywaya. Co to Skywaya? Taka najgorszy paździerz mm. gitarą. To my sobie Skywaya za 200 złotych. To facet by zagrał takie rzeczy... Dole. A jak on by mi dał swoją gitarę za trzy tysiące, to ja bym grał, wiesz, korna bym grał. A on by, wiesz, a on by, wiesz, a, a on by, ten, a on by czesał, wiesz, na, na tej gitarce za dwieście złotych. Super. Zawsze skill. To jest umiejętność. To jest narzędzie, no, które będziesz wykorzystywał. Ja, ja tymi kontrastami nie zrobię, na przykład, wiesz, yy, powiedzmy do... Nasz, nasz kolega ex podcastu Witek, on używa tych samych farbek co my. Tak jak on maluje, jak na przykład ja maluję. No to jest po prostu przepaść umiejętności. No Wincu, według Ciebie kontrasty? Neutralnie. Jest ani mnie ziemią, ani parzą. To nie jest coś, czego będę używał, chyba że na przykład. To mam, mam trochę jak z farbkami technicznymi. Są dwie czy trzy farbki techniczne, których używam na zasadzie, robię jedną rzecz na modelu nimi i może z kontrastami, jeżeli znajdę jakieś zastosowanie dla jednego czy dwóch kontrastów, że będę robił, nie wiem, oko, albo będę robił jakiś emblemat, który się mi powtarza na, na, na każdej figurce, to pewnie będę korzystał, natomiast no, na pewno nie będę malował, nie wiem, całych oddziałów <coughs> nimi. Po prostu mam, nie jest to produkt jakby dla mnie, <coughs> nie przeszkadza mi, że ktoś sobie będzie ich używał, wiesz. wali mnie. to. ja bym powiedział <coughs> tak, na mały plus na razie, z miliardem zastrzeżeń, ale rezerwuję sobie prawo do zmiany tego werdyktu, ponieważ nie. jeszcze będę testował na white scarach, tak? czyli podkład no, Radebone mm -hmm. w tym przypadku i na to Apothecary White. I jak to wyjdzie, czy, czy to mi na przykład nie ułatwi bardzo malowania białego, który jest upierdliwy w malowaniu. Tak? Ja... Wtedy zastrzegam sobie prawo do zmiany na duży plus. Ja widziałem właśnie, że u white scarów nawet gdzieś mi malowali Radebone, ten biały kontrast. I wyglądało fajnie, bo te wszystkie zagubienia się szare zrobiło po prostu, no takie gruboszare. Tylko, y, Tylko pamiętaj, żeby stary, nie brudziło żeby, nie? żeby nie zmarnować żywicznego modelu, więc weź sobie jakieś plastika. Nie, stary, te, tego motorkowca, co widziałem. teraz dostałeś masę a, takich, no, wiesz, no, takich no, tak tak odrzutów, to na tym co albo A, bo też tu, no. no. no dobra. coś ze śmieci. Przechodzimy za chwilkę do następnego działu który będzie, nie wiem jeszcze co, zaraz spontanicznie wymyślić. Całe podsumowanie prawdopodobnie nowości, jakie wyszły od ostatniego podcastu, czyli troszkę dłużej a, niż ja mam, ja mam jeszcze temat odcinka, moi Dobrze. Ja jako jedynie się przygotowałem, ale będziecie mi tutaj... Yy, Będziemy jedynie... Ci wturować, jasne. Tak, tak, tak. Dobrze, to słyszymy się za sekundkę, krótki przerywnik. Omówimy sobie teraz nowości, czyli to, co wychodziło w White Dwarfie przez ostatni okres czasu, a ponieważ Ostatni odcinek wbił na internety 26 maja, więc właściwie w zależności od tego, jak się szybko wyrobimy z edycją tego, to prawie miesiąc, lecz trochę ponad miesiąc, to mamy dwa, dwa widewarfie do omówienia. Więc w widewarfie majowym jedna rzecz, która jest naprawdę fajna, to jest indeks Xenos Inari, który ma zastąpić wszystkie wpisy, które tutaj są, zastępują wpisy z indeksu Xenos 1, nie całą armię. Zastępują po prostu te swoje wpisy z, z, z kodeksu. Jak się nazywały te boksy, co wychodziły te trzy modele? Jak one się nazywały? Triumviraty. Triumviraty, o. I tutaj mamy Triumvirat Yvrain, e, Wizark i Incarn. Te, no, był taki. Był taki, boc. no mm -hmm. i to jest bohatering storm 2 chyba. Tak, to są bohaterowie, którzy bo, bohaterowie właśnie tej nowej frakcji Inari, tych połączonych Eldarów. Właśnie e, no, takie nowe, ze dwa lata. Bo. No tak, tak, tak, ale w sensie nowej w świecie 40, nie? Mhm. Eee, no i co tam dostajemy? Dostajemy jak na White Dwarfa, więc weźmy pod uwagę to, że to jest tylko i wyłącznie w White Dwarfie 14 stron lore. No to jest. Yy z Wide Warfa, który ma 86 stron coś? Mini Minikodeks. Minikodeks, znaczy no, indeks, tak, to nazywam indeksem. Mhm. E, mamy wszystko to, co jest potrzebne do y, całe zaplecze historyczne, y, zaplecze historyczne, rys historyczny właśnie Rain tej laski, która skąd ona się wzięła. Wszystko to mogliśmy już przeczytać w Gathering Stormie, natomiast nie wszyscy mieli, niech wszyscy byli w 7 edycji i nie mieli tego. To jest taki skrót tego, e, tych wszystkich. Informacji jest historia Wizarka i co go łączy, i nawet więcej tu jest niż to, co łączy go, niż, niż w Gathering Stormie. Bo ja przynajmniej po Gathering Stormie nie, nie, nie wyciągnąłem tego, że Wizark i Wrain mieli jakiś tam thing między sobą. Nie, że tam jakiś wątek no, ale romantyczny. No to się skończyło, jak ona zaczęła kręcić z Gurimanem. Co, Gathering Storm? Co się skończyło? No, ich romans. Kurde, nie wiem, stary. No. E, nie, tam trochę inaczej no Po prostu był. jest taki mem, że Gulliman ma dziewczynę LDA. Wife ma Eldarką. Jezus Maria, wy z mamami. To na z tym idźcie. No przecież robimy sheet podcasting. Znaczy z, tego, <grym> z tego, Czego nie rozumiesz? Z tego, z, tego, z, tego, z tego... Sorry, przepraszam. Z tego co ja pamiętam, to oni mieli... Yy, Relacje. Nauczyciel-uczeń? Tak, nauczyciel-uczeń. się uczeń, przerodziła w co innego. Znaczy stary, no, no to nie, nie, nie, nie jest. Nie, nie. Stare, tutaj się na... porno, seks tutaj, tutaj, się, tutaj jest napisane wyraźnie, że się przerodziła w coś innego, nie? Więc, znaczy nie, nie, bo, nie, bo, bo wiesz, to, to jest jakby standard z historii, że bardzo często jak mieliśmy okay. sławnych artystów czy, czy jakieś tam rzeczy, to oni mieli jakiegoś tam swojego podopiecznego, płci dowolnej. Mm -hmm. zwłaszcza w renesansie, gdzie ta relacja szybko przechodziła z, z takiej, powiedzmy, profesjonalnej w romantyczną, nie? Ale, w tutaj dowiadujemy się, z Gathering Storma tego nie wywnioskowałem przynajmniej, tutaj jest to wyraźnie napisane, no i mamy też, skąd się wzięło to ucieleśnienie Boga, Incarn i tak dalej. Dodatkowo mają jeszcze... Mogą te zasady tych trzech modeli tak naprawdę być mieszane z, ze wszystkimi kodeks, Craftwalls, walls, i harlekins, więc możemy dorzucać je, dorzucać je do, do, do jakiejkolwiek z tych armii. Nieco, otrzymujemy tak jak w normalnym indeksie slash kodeksie 17 strategemów, 6 warlord traitów, 6 czarów. Sześć reliktów, sześć dodatkowych obiektywów, które możemy sobie wydrukować i wrzucić w kartę albo po prostu pamiętać o nich, że możemy je wyrzucić. Dodatkowo jest jeszcze sześć stron galerii ze zdjęciami z tymi modelami w innych armiach i w sumie cztery strony takiego paint splattera pokazywane, jak malować te modele. Poza tym, bardzo fajną rzeczą, spodobało mi się 10 stron o baszowaniu Pokazywane modele, które zostały przerobione i bardzo fajne, że pokazane... Model surowy, czyli plastik, ewentualnie green stuff, jakieś różne podzespoły, i pomalowany model. Co z tego osiągnęli? Bardzo fajna rzecz. E... Zawsze hobbystyczne artykuły są spoko. Im tak, więcej, ale ma... coraz więcej jest. Nie wiem, jakoś zauważyłem, że te dwa ostatnie numery, czy trzy, coraz więcej jest zasad, hobbystycznych rzeczy. Malowanie. Odkąd, o wiem już, odkąd zaczęli dzielić to na. Zresztą no, Sigmar. była ta nowa formuła Wedworth, tak, że przestali ale nie, nie, nie. dawać co nowego wychodzi, a zaczęli. Nie, nie, nie. E... Nawet tych nowych widewarfach, które są już w tym formacie, albo może tak, może, może masz w sumie racji, że zmienili no tak. troszeczkę, tak przerobili e, trochę, że jest opowiadania, ze trzy opowiadania w którymś, chyba w Czerwcowym są, ze trzy opowiadania, krótkie, ale są, wcześniej takich rzeczy nie było. E, dużo zdjęć, dużo wywiadów z autorami, skąd, dlaczego, nie wiem, bardzo fajnie, przestałby być to by Faktycznie, nawet jak się nie, nie gra w jakiś system, to fajnie jest to przeczytać, bo jest to ciekawe po prostu, się przynajmniej może wydaje. W trochę mniejszym stopniu jest to broszura reklamowa, tak? Tak, tak bo wcześniej no to było masakra. samych coś. siebie, jak był ten dwutygodnik, tak? Gdzie było tylko. New tylko i wyłącznie tak. tam jeden jakiś artykuł, może nawet jak się, się trafi, to miej szczęście. No więc, aha, i. Co jeszcze mnie zaciekawiło w majowym numerze? Necrumunda. Zasady nieustających kampanii, tam, jest, tam się nazywa to Everlasting czy Perpetual Campaigns. Dla klubów właśnie, bardzo fajna rzecz. Co zrobić, jeśli chcemy prowadzić kampanię, żeby zachęcać ludzi do grania, ale nie chcemy i nie mamy możliwości czasami powiedzieć ej, słuchajcie, startujemy w styczniu, gramy do końca marca i ciśniemy gry. Tylko po prostu chcemy zrobić, żeby każdy mógł w każdej chwili wejść do kampanii, op op op opowiedzieć się po której ze stron, czy dołączyć do którejś ze stron, pograć parę gier, rozwinąć swoich kolesi, przez trzy miesiące nie grać, i za trzy miesiące znowu przyjść, pograć i, że tak powiem, wpaść w to samo tempo, tak? Co zrobić z ludźmi, którzy właśnie grają? Bardzo mało, są naprawdę underdogami są, więc tam są Pod zasad. Psami. Są, zas są zasady, jakim polepszyć, właśnie yy, ich, w jaki sposób ich gang może być polepszony, żeby trochę dorównywał, i tak dalej, i dalej. Więc to jest bardzo fajne. No i scenariusz. I to jest tylko takie rzeczy około 40, które tutaj wymieniłem. Yy, natomiast jest jeszcze, są jeszcze takie rzeczy do Hobita, czy nie do Hobita, do Hobita. Earth. Do Mid Earth, tak ogólnie. Yy, są takie rzeczy do Blackstone Fortress, do Shadespire, znaczy do Underworlds. Jest, jest artykuł o tym, więc bardzo dużo jest artykułów hobbystycznych o tym, dlaczego należy grać tak, a nie inaczej. Jakie kombosy, jeśli przynajmniej chodzi o Underworldsy, z tego co sam sobie przejrzałem, bardzo, bardzo fajnie, tak jak mówisz, hobbystycznie i nakierowany magazyn jest w końcu na hobby. Nawet jeśli cię to nie interesuje, co sobie przeczytasz, albo po prostu ominiesz, ale jest to wartościowy artykuł. Ja się, to gra. Czytało parę numerów temu, mimo że no noszę się z tym zamiarem, pewnie w życiu nie zagram, albo w najbliższej przyszłości na pewno nie, ale Age of Sigmar Skirmish. Poczytania mhm. sobie jakie marulsy czy coś przypomina co znam, mhm. typu Kill Team na przykład i tak dalej, żeby zobaczyć w ogóle z czym to się je. Tak? Mhm. Nie doprowadziło to do zagrania, ale czytało się przyjemnie. No i o to chodzi chyba. nie? Więc to z takich rzeczy z numeru majowego, w numerze czerwcowym, zanim przejdziemy sobie do, do nowości z Warhammer Community, to w numerze czerwcowym Znowu, tak jak było w Inarii, tak tutaj mamy Fire Slayers, czyli mamy tych krasnoludów. Krasnoludów, specjalną, w tych ogniobójców. Specjalną, specjalną odmianę tych krasnoludów i mamy demony. Znaczy, krasnoludy ekshibicjoniści. Tak, Ale no, chyba nawet jeden, z fetyszym ognia. No, nie, wiem, nie jest nawet jeden goły model, czy coś mi średnio. Jest, nie... chyba nawet nie jeden. Tak, bo oni, Dobrze, mają tylko, ma brodę, oni mają tylko te kilty takie specjalne, no, te, takie tak długa broda. Jak to się wiesz. nazywało? Między, co pamiętasz, Jak to się nazywało? Tabardy? Tabardy chyba, tak? Po angielsku przynajmniej. No i mamy no, to jest, mini to decks... jest międzynarodowa nazwa. Po polsku też mówisz tabard. I mamy mini demonów Demons of Chaos, w którym jest ten Keeper of slanesh Alexi mm -hmm. Harb jest coś tam. I. <głos> Syleskę jakieś, i jeszcze tam dwóch, jakieś, dwa chyba modele, czy jednostki. Do Kiltima mamy bardzo ciekawą rzecz do Kiltima, mianowicie mamy do Kiltima zasady, które umożliwiają wykorzystanie z terenów z pudła Blackstone Fortress, czyli no. tych kanałów różnych specjalnych tam no. fortecy. I mamy też dwie misje chyba do tego dorzuconą. I do samego Blackstone Fortress <kluje> mamy. Nie wiem, kampanię, misję, yy, czteretapową, że cztery scenariusze rozgrywasz jako element jednej całości. Mm -hmm. Bardzo fajne, bardzo ciekawe, ale ogólnie numer jest bardzo sigmarowy, więc trochę, trochę nas nie dotyczy aż tak, aż tak bardzo. Natomiast znowu, bardzo dużo artykułów, nawet jeśli się nie, nie, nie, nie ktoś nie, nie, nie ma zamiaru w nich wczytywać. I no, oczywiście, battle porty, zdjęcia i tak dalej, także tu bardzo, bardzo na plus. No, a Warhammer Community chyba, że coś chciałeś jeszcze... Znaczy, jeszcze bym dodał, że coś, na co bardzo się szykuje w następnym oh, numerze tak. White Warfa, bo jest zapowiedź indeksa Starters Blood Ravens. Tak. Wreszcie jeden z, można powiedzieć, sztandarowych chapterów dostaje wsparcie rulesowe, bo... Z the Dawn of War, nie? Oni byli we wszystkich częściach Dawn of War w centrum uwagi. Pojawili się też epizodycznie w grze Space Marine na końcu, mm -hmm. razem z Black Templarami. Mm -hmm. e, no, Firma Relic Entertainment generalnie doiła ten chapter i fajne tło fabularne do niego zrobiła i ciekawe postaci. No, są fajne spekulacje na temat tego chapteru, Tak, jest... czy nie są przypadkiem z Jin Sunów, Gen no. i tak dalej, hmm. w sensie lojalistycznych Thousand Sunów, którzy po, po herezji byli. No różne są takie teorie, ale no, mówię, wreszcie dostają swoje Rulsy. Parę lat temu, nie wiem, rok, półtora może, dostali z Forge'a swój model pierwszy, dedykowany, to mhm. był Gabriel Angelos o mordzie niepowabnej. Tak. No Kto robił ten model, to mordkę wymieniał chyba. No ale no miał swoje rulsy, tak? Miał nawet to takie, że mógł tym swoim Thunderhammerem razić wszystkich, którzy byli w bez kontakcie z nim i miał też coś takiego, nie miał ataku strzelającego poza granatami chyba ale jak ginął, to mógł jeszcze zadać jakiś mega silny cios. Fajne rulesy takie e, chapter kilka, kilka modeli ma coś takiego, że, że jak giną, to mogą jeszcze oddać. Tak, Takie końcowe fuck you. No. Szczególnie słabych tak kiedyś mieli, pamiętam. Możliwe. No w każdym razie, Wszyscy był ten Angelos, no i długo, długo nic. W jednym White Dwarfie była fajna armia zaprezentowana jakiegoś typa, gdzie wszystko miał właśnie blady Raveny pomalowane. I to była masywna armia, naprawdę <coughs> dużo miał tych Marinesów, czołgów, wszystkiego. No i teraz dostajemy indeksa Startest, czyli będzie można oficjalnie również pewnie na turniejach używać. Będą Warlord tradey, będą Stratagemy, będą relikwie prawdopodobnie ich. Ciekawe jak to będzie rozwiązane, czy będzie tak jak w grach, że ten chainsort dostali od kapitana którejś tam kompanii Imperial Fistów w prezencie. Ten Topór dostali w prezencie od Space Wolfa, ten coś tam dostali w prezencie od kogoś, a ogólnie teoria fanowska jest, że to są... Krwawe sroki, tak? Czyli jak coś błyszczy, to oni to podpierdzielają. Nie? Aha. No i czy to będzie miało jakieś odzorowanie, że na przykład nie wiem, że zapłać za dwa cp peki i za dwa CP możesz wziąć dowolną relikwię, chapter Specific z kodeksu, na przykład właśnie ultramarinsu, czy Imperialfisu, mhm. czy kogokolwiek innego. Flafowe, ale podejrzewam, odwzorować. że szybko game breaking by się zrobiło. Tak. No tak, no mhm. bo Byś, by, jeżeli byś odpowiednio dużo CPK-ów to... od razu będzie wiesz. Stary, ten czap, nowa, nowa Smash masz fakera, by prawdopodobnie powstała, który ma tam pięć relikwii jakichś, <laughs> <laughs> żeby go trafić musisz na sześciu wyrzucić szóstkę. Na Nawet radę. jeśli by wprowadzili, że możesz jedną czy coś takiego zrobić, nie? Że jedną. Nawet jedną, no dokładnie, dokładnie, To byłoby fajne. Faktycznie, -fano, nie fanowskie, fano, tylko Flafowe, Flafowe, nie? Flafowe. Flafowe. No, bardzo. No ale tak czy inaczej, no cieszy mnie to i chciałbym tak po cichutku żeby też dostali rulesy do Kiltima. Tak jak teraz w Elitach masz już podział, tak, mhm. Czyli jest już istotne, czy grzasz Ultras, okay. czy Space Wolfem. Sary, to by można było dwoma kapitami zobaczyć. Tak, czy wątpię osobiście, natomiast fajnie by było, bo to by wystarczy, i tak jak mówisz, jedno na znaczy, pod jakim kątem ja to mówię, bo gdyby hmm. dostali rulesy do Kiltima, bo ja nie chcę armii robić blad Blood hmm. Raven, ale mimo że lubię ten chapter bardzo, ale Kiltima to bym sobie zrobił. Znaczy, nic nie, nie nie stoi, jedyny, nie? nic nie stoi na przeszkodzie, żebym teraz w obecnej formie, żebym nimi grał, że są Counts S. Ultramarine. Tutaj, Teraz to tak, tak? możesz wszystko pomalować, nie? Dokładnie. Będzie, że będziesz robił to. Ten... Oni w nie mogliby mieć fajną rzecz. Ty powiesz sobie, sam... co bym zrobił. Żebym wziął te postacie, które były do w Warze czyli Tadeus y, Assault Marine. No, mhm. no nie można Assaulta zrobić, ale powiedzmy. E, Devastator to to był, był ten, Avitus chyba? Mhm. Tak. Był The Ancient, czyli y, ten stary, łysy sierżant taki. Ja Jezus, nie pamiętam tych imion. No był. Markus. On... Tarkus, tak. Tak, Tarkus. już tak. powinna, że muszę zagrać w dwójeczkę znowu. Dwójka spoko No i ten Force Commander Heresy, I. z tą grzywką podniesioną, to, to by był lider mojego mm -hmm. kill teamu, Słuchaj, no zawsze możesz sobie wyciągnąć modele, skonwertować i poczekać na to, co będzie. Jak będą mieli zasady, no, to... możliwe, że z czasem rulesy się dopasują do niej, tak. A faktycznie, no mogliby zrobić to, tak jak mówisz, jednym artykułem w Whitewarfie skanujesz i masz, PDF a drukujesz i masz, mm -hmm. nie? czy pdf. No. Serujesz stronę. Serujesz stronę i już nie. No w każdym razie. Pokój pomysł, pomysł, Fajnie, fajnie, fajnie, że, będą fajnie że, że robią to ryzynie, ogólnie bardzo fajnie, że robią takie rzeczy, że wciskają takie rzeczy w White Warfa. Po to ten magazyn jest. Mhm. I żeby cię nawet jeśli nie grasz w jakiś system, to żeby cię... Wwek... No Cofając się do początku, w początku White Warfa, czyli ta 78 roku czy coś, no to tam miałeś scenariusze i przygody mamy do D&D, no coś takiego. Czyli jest 3 lata, tam się? Scenariusze do D&D, poradniki tam, jak sobie figurki, jak jeszcze nie były wypuszczane, figurki, jak sobie zrobić figurki do D&D, żeby łatwiej przygody sobie rozpisać. tak? tak takie rzeczy. Także to, to był hobbystyczny magazyn. tak? A propos starych white dwarfów, przypomniałem się jedną rzecz, którą wysłuchałem. Czy któryś z Was mi powie, skąd się wzięło w GW pomysł na Herezję Horusa? A wiesz co, zrobili Tytanicusa i stwierdzili, a dlaczego, dlaczego imperialne to... Tytany mają się ze sobą bić. I tak Jak same... mi to mózg rozjebało, sorry, bo słyszałem, independent z mają podcastu, nie? I zrobili cały odcinek o Adeptus Tytanicus i odbrali, wzięli kolesia, który wymyślił, yy, i teraz nie wiem, bo tutaj się pogubiłem, czy pierwszego Adeptus Tytanicusa? Czy, czy obecnego, nie pamiętam teraz. Wydaje mi się, że obecnego, bo mówił o tym, że muszą wziąć zasady i trzymać się do starych zasad, nie? więc wydaje mi się, że obecnego tytus, Adeptus Titanicus'a. I właśnie powiedzieli, że no dobra, mamy stać nas tylko na jedną formę do plastiku, nie, ma, nie stać nas na więcej, więc teraz tak jak Wincy mówi, ale dlaczego mieliby się sami bić na no, szkolenia? No tak trochę głupio. A, tak, no, a w Battletechu co masz? Te same modele mechów są wszędzie. Tak? No tak, sposób. ale tam jest troszeczkę inaczej, bo tam jest technologia, to jest tak jakby jeździli, e, wszyscy mieli dostęp do tych samych broni, wszyscy mają dostęp do kałaszy i teraz sam... No, Nie? Tak, no bo tam jest coś w stylu STC. Tak, tak masz? dokładnie. Ale, ale tutaj wiesz, no, inaczej historia się układa, więc dobra, no to wojna domowa. Hm, dlaczego wojna domowa? Ktoś zdradził, ale kto? Komu... Ja bardzo się interesuję egipską mitologią i głosuję za tym, żeby główny zły nazywał się Horus i jego symbolem było oko. Dobra. Dobre to jest, dobre to jest, czekaj, czekaj. Notujesz, notujesz? Tak. I, I stąd się wziąłem. Dobra, bo tu już zaczynamy dochodzić do tego do tematu odcinka. Dobrze, okej. Okay. No więc ogólnie bardzo fajnie, że z nas to się wzięło. Tak. Dalej. To co, to teraz sobie pojedziemy tak w sposób mocno nieuporządkowany po Warhammer Community i po prostu te artykuły, które będą ciekawe, to będziemy sobie wywoływać. Ja o... zaatakuję na Nekromunda od razu. Wyszedł nam no to... ten Huntsman albo Headsman, nie pamiętam jak się nazywa, ten co go musieli przeprojektować a, bo wyglądały jak gościu z kukluk z klanu. Tak, no, no. główkę mu jedną dali, tak? tak? Tak, bo miał, miał taką y, klasyczną dosyć. Kaptur i szubienicę. Tak, tak no. miał... <grych> znaczy, tak, stryc się... Stryczek się nazywa, tak? Tak, Stryczek został. To Szubienica się... to jest na czym się wiesz, a stryczek to jest zawiązany sznur. Mhm. Tak. A, więc musieli go przeprojektować i troszeczkę inne nakrycie głowy mu dali. W dalszym ciągu nawiązujące do takich katowskich, średniowiecznych rzeczy. I on będzie jakimś tam karakterem do tego gangu... Boże, uciekła mi nazwa, Zigi, ten gang. Tych religijnych. Religijnych fanatików. Redemptoristów. Nie, nie, nie, nie, nie. No. No, Ojciec redemptorysta. No, oni się nazywają, ale nie wiem, czy nie w 40. To... Czyli headsman z gangu Kaudor, yy, można już priory do niego zrobić. A... I wychodzą nam enforcerzy do Necromundy, czyli nowy, nazwijmy to gang, siły policyjne i... Sci-Fi policja z hełmami riverów. jedyne co powiem to, jestem rozczarowany. Po znaczy, prostu ładne modele, rozczarowany. ale... Przyznajmy się szczerze, że oczekiwaliśmy troszkę, że będą Arbiter, tak? Tak, i wiesz co, nie, nie, nie, nie rozumiem, nie, czy to jest Redcon jakiś, czy coś takiego, że Arbiter to są jak CIA? A ci nowi to są jak taka zwykła policja i tak mówię, w każdej jednej książce, którą czytałem do Warhammera no, czy i jak są arbiters, to to jest po prostu zwykła, to jest zwykła Riot Police. To są właśnie kolesie, którzy biegają z pałami za, za, za takim ścierwem. I, I powstrzymują tym. wszelkiego rodzaju bunty. To nie jest raczej. CIA prostu... i FBI. Nie wiem, czy to jest redcon jakiś Nie. Właśnie, nie się we Flaw, ale może po prostu nas, nastało M42 i może coś się zmieniło, tak? Może. Dla, dla może mnie reforma nie... Gulimana. Podejrzewam, że to jest redcon, <grym> żeby zrobić po prostu Space Marines in Necromunda. No troszkę. Co jest głupawe. Znaczy, znaczy Dużo... mi się podobają te figurki, tylko średnio klimat trzymają. No. Znaczy... No jakbym chciał grać z Space Marinami, to bym grał, wiesz, no, no tak. 40, nie? Dobra, co jeszcze wyszło? Wiesz co, jeszcze wracając do tych modeli, mają bardzo fajne postawy, zwłaszcza mi się podoba ten gościu, co dwurącz trzyma pistolet. Dużo osób w necie mówi, że hełmy są w pierwszej kolejności do wymiany, bo są za Space Marinowe mm. po prostu. I kilka osób też słyszałem, że w komentarzach widziałem, że ich będą po prostu albo counts as właśnie rivers, bo im się nie podobają krótkie spodenki kroksy, więc po prostu będą im doklejać te, doklejać im broń space marinową plecaki będą jako, jako ci riverzy i, i te wszystkie w zbrojach Phobos mhm. y, jednostki i też kilka osób słyszałem, że w zależności od tego jak będą się wielkościowo skalować, bo nie ma też dedykowanych znaczy, możesz kupić Nirikon skład do Herezji Horusa, ale jego możesz wystawić albo w Power Armorce, do czego są modele, ale możesz ich też wystawić w Carapace Armor, że mają 4 Plus save'a. I wtedy scoutów się chyba robiło zazwyczaj. Nie? I tak, ludzie zazwyczaj brali. Brieri. Brali, brali scoutów 40, wycierali im te insygnia 40. Plus, że jest ten unit dedykowany do Thousand Sunów, czyli ci jakby ich skauci, tylko że z innym tam wyposażeniem. I po prostu widziałem, że tam są pomysły, żeby właśnie tych Enforcerów poprzerabiać na ten. Okej. Okay. No i myślę, że główne rozczarowanie to jest to, że się wszyscy na, napalili na właśnie, arbitrów. Jakbym robił na przykład Kill Team Guardi, to żeby nie robić zwykłych pokracznych kadian czy jakichś drogich, metalowych Wostrojan czy coś, mm. to rozważyłbym to. Wostrojan nie, ale kadianczyków na pewno. Bo stroje, bo stroje są... Znaczy nie, wiecie o to mi chodzi, cary żebym ja wziął tych z Nekromundy, tych... Ale znaczy, mógł... dla, znaczy, mógł... dla, mnie, dla mnie recepta po na prostu to... prostu lasgany im dać i... Słuchaj, dla mnie recepta na to, co mi się w nich nie podoba, jeżeli bym ich kupował, to jest to, że wywaliłbym wszystkie te primarisowe hełmy <coughs> i wstawił każdemu gołą głowę. No, Albo go, wiesz, głowę z tymi goglami, z scoutów, czy coś z gwardii, ze skautów, tak, no, no. nawet łysełby od space marinów. Czy to coś są takiego. Wszystkie modele do nekromondy są multi nie dobrze, dobrze kojarzy, tak? Eee, Więc głowy są oddzielnie chyba. Wiesz, co Tych goliatów składałem z chłopakami? Zygi ma większe doświadczenie, bo więcej tych gangów miał w rękach. One są na takiej podobnej zasadzie jak, no te wszystkie nowe, usmedycyjne. Czyli, Czyli nogi, korpus masz razem, tak? Korpus, na przykład masz korpus wycięty tak, że brakuje jednej nogi, doklejasz tą jedną pasujemy, nogę. Nie, yy, nie wszyscy tak. goliaci tak są. Yy, Składam goliatów, nie są tak. No mam, w pudełku mogę Ci przywieźć, bo mi zostały bicy. Że na przykład brakuje, albo jest noga ucięta w kolanie, albo jest ucięta w tym, druga noga jest już zrobiona i doklejasz ręce osobno z bronią. Mhm. A no, głowa to... jest razem? I, czy głowa, I głowę doklejasz osobno. A głowa A osobno. czasami no to... jest z dwóch elementów. Do tego Tak, drążyłem. bo masz i rokes i rokes nasuwasz na twarz. Tak. Więc no to możesz... do tego dąży właśnie, tak. że w tych enforcerach nie trudno będzie wymienić głowę. No. Tak? nie To nawet jak, słuchajcie, nawet z takimi modelami, które trzeba tak złożyć, to wystarczy, że po prostu złożysz go tak jak trzeba go złożyć i zetniesz głowę. Nie. Zależy, jak problem, bardzo jest, ma wystające rzeczy na Paldronach eee, i plecach. Nie, nie, nie. Tam jest Czasem tak, może być beneficjalne przed mają... sklejeniem, jak masz połówki jeszcze na przykład. Nie ma nic, Wtedy, z czym dremel sobie nie da rady. Nie, no oczywiście. Nie. Eee, ale jest wielu ludzi, którzy sobie nie dadzą rady z dremelem, stary. Wystarczy, że ci ucieknie ręka trochę i, o kurwa klaty nie ma. No to, to już, znaczy, ten już brał tak, udział w walce. Zbroje, które <laughs> Oni mają takie jakby dwuczęściowe zbroje, które wyglądają jak takie zbroje na, na laser taga nakładane. Tylko, że mają dosyć wysoki taki kołnierz na tej zbroi. No, Więc, no to już yy, Ale biorąc pod uwagę, że sierżant ma goły łeb... Poza tym nie czy, każdy czy... dremelem dysponuje, tak? Na przykład Ach, ludzie, ja... ludzie, którzy wchodzą w kontrasty, to myślę, że dremela mogą nie mieć. <laughs> ale takie rzeczy nie są dla ludzi, którzy będą w kontrasty, takie no, kombinowane. Tak, no. a, a, a, a, a co będziesz mówić? Poza tym To moje hobby, otrzyma. Kontrasty to nie malowanie i... No, Morda. No. Nie, chodzi o to, że po prostu. No, superglute miał... nie kleje, nie musi być taki, co rozpuszcza plastik. Ooo, <laughs> ale poszedł teraz. O. Sorry, wszystko kleje supergluten Ja wiem, ale że poszedł, a, teraz. Wyślę, że ludzi, którzy. Ja, ja, ja przez wiele lat co... Dobra, bez dygresji, jedziemy. Do... <laughs> Już to tutaj sage advice from the old ages, ale się powstrzymał. Dobra, wymienić cię główki i wyglądają ok. Nie wyglądają co wyglądają ok. Największe rozczarowanie jest to, że każdy arbitrów chciał, a oni są bardzo w nawiązaniu do sędziego dreada robieni mhm. i mają taką specyficzną ale, stylówę. Ale co trzeba oddać? Podobnie jak większość albo prawie wszystkie te nowe modele GW w kadzie robione, ciężko się tam doczepić, jeśli chodzi o proporcje. Wszystko jest idealne. Postawy, hmm. tak. To jest technicznie spokojne. Nie no, technicznie GW, to wiesz, <coughs> nawet z znienawidzeni przeze mnie primarysi są zrobieni żyleta, nie? Mo hmm. Może mi się design nie podobać, ale są zrobieni bardzo dobrze. No. Uważajcie, zanotujcie, to jest pierwszy hmm. moment. Nie, już mówił tak. To jest... Nawet kiedyś mówił, że modele mu się podobają. Więc na nie, Po prostu zapamię zapamiętajcie... Znaczy. Incesorzy, Incesorzy nie, nie... są ok, reszta... Intercesorzy. Intercesorzy są okej, okay. nimicy są ok, cała reszta do gazu. Po prostu zapamiętajcie, że to jest pierwsza chwila czegoś, co niedługo nastąpi, ale mark my words. No. Znaczy jedyna, szansa, jedyna szansa wydaje mi się, że jest taka, jeżeli GW wypuści coś, co ma gorsze modele i jeszcze gorszy flaw to wtedy Zacznij nam to hejtować A. i je tak... Zresztą, wiesz, nie. Bo, boli mnie głowa, więc jedne się młotkiem w duży palec u nogi, to wtedy tak mnie będzie bolał ten palec u nogi, że głowy nie będę czuł. Nie, tak. wiesz, wiesz, kiedy, wiesz kiedy zmienię zdanie, jak wyretkonują, kurwa, primarisów i zrobią, o to byli space marines all the time. I wtedy powiem po prostu, dobra, linia space Marinów wygląda po prostu średnio. I tyle. A Znaczy, Sary, coś do czego zaraz przejdziemy, to wrócimy do primary. Dobrze, Jeżeli chodzi możecie. o Forge, to nie wyszło w sumie nic nowego. Do Lotra wyszło, w sensie. Do Lotra, tak, do... ale Lotra jakby zostawiam Tobie. Natomiast co mnie zdziwiło, myślałem, że pójdą za ciosem i zaczną teraz tak hurtowy wypuszczać albo te brakujące unity do Blood and Jelly albo ten chyba jeden brakujący unit do white-scarów, bo zostały im, został jeden unit, którego jeszcze white, -scary, white nie mają w formie modelowej, czyli tych takich jakby scoutów z power-clawami, co jest dosyć takim dziwnym zostawieniem, ale mają taki unit, że macie po prostu <grym> tych infiltratorów, że po cichutku, z, trochę jak orkowików odnosi, z krzaków wyskoczymy i będziemy szarszować. Fary, to tak jak w odcinku yy, święto dupy kapitana Bomby, że tam tego zabijemy po cichutku. Tup, tup, tup, tup. Dobra, napierdalać. <grym> To jest mniej więcej to samo. Znaczy rozumiem, że jeszcze power można powiedzmy robić jak nożem, czyli zaś kogoś od tyłu dźgnąć go w plecy, nie? Ale to mimo wszystko, jakby mentalność white scarowa mi nie podpowiada, wiesz, ninja tactics, tylko bardziej dopierdalamy kondo i będziemy obcinać mu głowy. I śmieję się jak zabijasz. No tak? ale w sumie możesz power, claim, power claim podejść i mu głowę No mówię, może, możesz, po prostu, możesz no to, zrobić jak nożem, nie? Po prostu wbiję tak. mu szpony w. Ty, wiesz, wiesz, głowy czy coś takiego. Ciepko, no kiepsko się krzyczy, jak twoja głowa już nie jest przy swoim ciele, nie? Nie, no pewnie pewnie. Ale wiesz, no. Ciężko ten. Możesz kompresor podłączyć. Warhammer, Warhammer był zawsze. Nie, puszkę, tym, powiesz, że rule of cool jest nad logiką, nie. No raczej. No. Staraj, inaczej ta gra nie ma sensu w ogóle. Dlaczego redemptor tak wygląda? Bo Kiepsko chodzi. Dlaczego ma koksowik na głowie? Jak pokonać Redemptora? Wjechać w niego motorem i go przewrócić? Ktoś z kałdorów ma, tak? I ten kapłan z Blackstone Fortress przecież ma też coś chyba no, no. Go w głowie. On musi mieć, wiesz, tak jak, jak się nazywają, baletnice, że ma wyszkoloną umiejętność, że czego byś nie robił z rękami, nogami, to kręgosłup jest idealnie pionowo. Jak koliberek. No, no, bo, no musi, bo inaczej to by mu wosk, wosk kapał na łysinę. <laughs> chyba, że lubi, no. Jest to jedna z zabaw. Tak jest jedna z zabaw no, Dobra, na przykład. Co Mów co z Lotrem. Znaczy tak, nie mam tego uporządkowanego, bo ja będę jechał bardziej. Tak, bardzo super książka i super film. Yy, aha, w ten weekend, który nagrywamy chyba, czyli dzisiaj, w Heliosach w Polsce jest maraton władcy pierścieni wersji reżyserskich. O, jest. 9 się godzin, się nie? Mniej. Nie 12? Trzy odcinki są no, po. 3 części są Trzy części tak, po 3 no. coś godziny. 9 coś, no 10 będzie godzina. Ja kiedyś zrobiłem? W reżyserska ma bliżej 4 <coughs> chyba każda. I nie wiem. wiem, ja pamiętam te, które mam kupione zaraz po tym, jak wychodziły i wyszły wszystkie trzy, mam kupione na DVD. To pamiętam, że raz jeszcze mieszkałem w UK i chciałem Rohan, który teraz ci przyniosłem, żebyś sobie działał i miałem chyba 30 czy 40 coś koni, nie? i zrobiłem sobie jeden, jeden dzień, gdzie usiadłem, puściłem sobie pierwszą, drugą, trzecią. przez trzeciej, trzeciej już padłem nie? po prostu, ale to był dzień, gdzie siedziałem, piłem browary, jadłem kepsy i malowałem, malowałem figurki. Trzeciej, w połowie chyba trzeciej padłem, nie? bo już nie miałem siły. Jeśli chodzi o relisy do Władcy Pierścieni, możliwe, że coś pominąłem, bo szukałem tego na szybko, ale znalazłem tylko jedną rzecz, która chyba już była zapowiadana na poprzednim podcaście, mogę się mylić. To jest Sforja postać. Dobrze mówię? Sforja? albo nie Sforja, może z Deorwin, szef obstawy królewskiej króla Theodena, który też brał udział w bitwie pod Pelenorem, czyli można go sobie kupić, żeby rozbudować swoją armię Rohanu, którą mamy z, ze Startera obecnego. No i to jest zaskakująco dobrze pomalowana i wymodelowana mordka, jak na ostatnio wypuszczane modele z Lotra. Natomiast oczywiście nie może być tak, że model jest w porządku i nie ma się do czego przyczepić, bo spójrzmy sobie na jego wspaniałą tarczę, która wygląda morwa, jak płytki bęben. Jaka no kto używa tarcz o takiej grubości, pytam się, <głosy> zwłaszcza na koniu, gdzie koń ma udźwik ograniczony. <głosy> nie wiem, no kiepski design choice. Może po prostu żetem pokerowy dorzucili. Może tak. Nie mieli co na tarczę, to a weź tutaj z Texas Hold'em'a taki okrągły ten, to wszystko będzie dobrze, nie? Ten, no, no lepiej na koniu, bo na koniu, a nie, przepraszam, jest tarcza z drugiej strony. No, też jest równie gruba? Tak. No więc tak, wyszedł model do Lotra. Nadal szukamy poziomu, który da się kupić. E, no i to tyle, jeśli chodzi o Lothra, natomiast inny news, nad którym chciałem się troszkę bardziej skupić, bo dotyka mnie osobiście. Książka... Bo mnie boli. Książka Gida Imperatora, czyli Spear of the Emperor, pana Arona Dębskiego-Bowdena, mojego ulubionego pisarza warhammerowego, wyszła w wersji mp3, w wersji e-book i w wersji twarda oprawa. Taką twardą oprawę sobie wsysnąłem. Jestem po pierwszych kilkudziesięciu stronach, czyta się to świetnie wejdę w lekkie spoilery, jeżeli nie chcecie to przywincie sobie troszkę dalej. Zawsze u Bowdena mamy tą taką postać, z której punktu widzenia jest akcja opisywana. Jest to troszkę w podobny sposób zrobione jak w trylogii Night Lordów, bo główną postacią, która zresztą w pierwszej osobie wszystko opisuje, czyli to jest postać z narratorem jednocześnie. To jest y, Anurada, nie pamiętam nazwiska, y, służka chapteru Mentor Legion y, i jej y, lord, któremu ona usługuje, montuje zbroje, y, sortuje informacje i tak dalej, to jest y, lieutenant commander mentorów. Damski Bowden ogólnie lubi wstawiać Ludzie. damskie damskie postacie, które są obok Space Marinów albo są jakimiś tam dowódcami floty, tak. albo są czy właśnie ogólnie... surfami, czy, czy kimś takim. Bo tu są, ten y, mentor y, ma troje takich przybocznych, to mhm. wszystko są kobiety. Jest taka najstarsza, najbardziej doświadczona Kartasz, y, młoda, która czuje, że ma coś do udowodnienia Tyberia i właśnie trzecia taka powiedzmy środkowa, Środkowa to jest właśnie ta nasza POV charakter, mhm. to jest ta Anurada. No i no, to, to pomaga jakby perspektywy nabrać, tak? Że, bo patrzymy z perspektywy ludzi żywych, a nie Space Marina, który jednak ma inną wrażliwość, inne priorytety i tak, dalej, tak? No i zasadza się to na tym, to się dzieje już w nowym timeline'ie z Gullimanem ze wszystkim, z Primarisami. Ten mentor jest zwykłym Marinem, nie Primarisem i on razem z całym statkiem, który ma tam kilkanaście tysięcy załogi, Lecą przez e, The Rift, czyli Cicatrix Maledictum, mm -hmm. e, na drugą stronę, w region, który się nazywa Elara's Veil. Vale, czyli e, Veil vale to jest u panny młodej. Saun, A nie Velon? Całą. Velon, u panny młodej może być. No, Velon, Elariot powiedzmy. I tam e, są adeptus Velarii on e, jest bardziej grimdarkowy. Ja wiem, że ósma edycja idzie w ten taki bright, noble, high fantasy, znaczy, ale... To kiedyś, to kiedyś był ładny region, teraz nie jest, tak? Bo mm. tam trzy chaptery poprzysiągły strzec, bo to jest na obrzeżach Imperium. Mm -hmm. I to byli Star Scorpions, e, Spears of the Emperor i Celestial Lions. Celestial mm. Lions znamy już z książki e, o Grimaldusie, Budyna, o mm. bitwie na Armagedonie. E, tam byli, bo to jest taka kultura afrykańska, y, mają lwy na Paldrona, mm -hmm. tak, e, chapter bliski wyginięcia i w ogóle. Taki na Zulusów stylizowany, Tak, tego, co pamiętam. Tak, tak, przy ognisku siedzą, opowiadają sobie historię mm -hmm. i tak dalej. E, tak, Spears of the Emperor e, to był chapter, który do tej pory było wiadomo tylko tyle, jaki ma kolory i jak się nazywa, czy na leksykanum, czy w Windex startes, nie było w ogóle flafu. wiadomo było, że mają zbroję. Pusty chapter. Mają, tak, trójząb jako logo i tyle. Natomiast... Trójzont dlatego Spears. Tak. Znaczy tam jest na początku, że. śmieje Bladed się. Spear. Tak, tak czyli trójzont. Tridents tak. of the Emperor brzmi mniej. mniej. Natomiast Stark Scorpions, i to chyba było w starym Fluffy, I się do tego odwołał. Stark Scorpions to był 888 chapter. To jest osoby który tak. nosił barwy białe z akcentami zielonymi. I ten chapter wyginął w nie do końca jasnych okolicznościach. I jego heraldykę, znaczy nie heraldy, samo logo nie, ale kolory zbroi i numer 888 dostali mentorzy, którzy są relatywnie młodym chapter'em, bo mają tam niecałe 500 lat. No i ten mentor napotyka kapitana Emperor Spears, tam już po przeleceniu przez The Rift i tam mm -hmm. dwie trzecie załogi zginęło. Standard, ogóle, taki tak. warhammerowy standard. Tak. No i ten kapitan już od razu jest bardzo uprzedzony do tego mentora, no bo nosisz kradzioną, kradzione barwy moich braci in arms mhm. i nie jesteś godzien w ogóle, żeby nosić te kolory i tak dalej. Nie? Także fajny taki dodatkowy motyw wpleciony. Jest otwarcie mówione, że wszyscy Spears, których jak dotąd spotkali to są second generation, czyli primaris. Ale ta nasza główna bohaterka na samym początku, w sumie w czasie chodzenia, takiego scoutingu powiedzmy regionu trafia do podziemi wykutych w skale i najpierw są, to są katakumby i najpierw są groby marinsów i zwykłych marinsów, którzy polegli w walce i widać, że na przykład temu czaszkę przestrzelili, ten miał nogę uciętą i tak dalej, ale przechodzi do następnej komnaty. I tam są mega zdeformowani, na przykład jakieś spuchnięta klata, głowa, druga wyrasta z pierwszej głowy, jakieś takie, że to byli wszyscy ci, którzy nie przeżyli primarisowego procesu tworzenia, bo ta krucjata Gulimana, czy Indomitus Crusade, nie dotarła tam. Tam dotarła tylko mała drużyna adeptów mechanikum na stateczku, którzy przywieźli blueprinty, jak robić primarisów. Więc proces nauczenia się przez aptekarzy, Emperor Spears był, jak widać, bolesny i długi, zanim im się udało ogarnąć temat. Tak? No, no i teraz jestem na takim etapie, że ten Emperor Spear jednak yy, warunkowo zaakceptował obecność tego mentora, bo oni wszyscy od tam set lat czekali na posiłki od Imperium. Wysyłali swoje statki i żaden z tych statków nie dotarł, nie przeleciał przez rift. I liczyli na to, że no, co najmniej jakiś chapter przyleci, żeby ich wspomóc, bo są bardzo rozprzestrzenieni na dużym obszarze. Rozciągnięci. Na... Tak, a przysłali jednego Marina, który w ogóle ma tylko zbadać sytuację i wracać. No i... Wyślemy Wam konsultanta. Tak. No i jestem, jest, mówię, na tym etapie, że będą szli do bitwy i głównym przeciwnikiem jest, yy, na razie nie wiem, co to jest, jest tylko nazwany Exilarki. Nie wiem, czy to będzie Chaos, czy, czy co? Strzelam, że Dark Mechanikum. Może. Są, są pewne hinty, że wróg ma też swoich adeptus Astartes. Takie na razie było to sugerowane. Mm. Ale tak? co więcej, go A, strzelam, na... że będziesz miał ten, ten chapter tych skorpionów jako kropkę. Właśnie, jest, jest troszkę. Jest War, troszkę chaos Warband. Tak, w jednym momencie, jak ten mentor tłumaczy tej swojej e, Helot Secundus, znowu motyw mm. żywcem z Nightlordów, że jest Helot Prime, Helot Secundus, Helot Tertius. Mm. To są te trzy służby. Więc tłumaczy jej historię chapteru i że oficjalna wersja mówi, że Star Skorpion wyginęli, bo mieli niestabilny jeansit, który po prostu doprowadził do wymarcia stopniowego i że z honorem wymarli, ale prawda jest taka, że nie do końca i że możliwe, że ta wada jeansit była sztucznie wprowadzona, żeby, żeby wymarł ten chapter. Strzelam, strzelam dwie wersje. Jeżeli poszedł po najmniejszej linii oporu, to... To oni... Zostali skorumpowani przez Ta. chaos i teraz Ta. będą mięsem armatnym dla bohaterów, ale że Dębski Bowden jest zazwyczaj w miarę sprawnym pisarzem, to strzelam to, że będzie tragiczna historia, że prób, wiesz, próbując się ratować, bądź, tak jak mówisz, jeżeli to zostało fachowo wywołane przez jakichś tam tych priestów czy aptekarzy, to poczuli się zdradzeni i, i też będzie taki dramatyczny twist, że, znaczy... że jakby poczuli się zdradzeni <śmiech> przez Imperium, odwrócili się od niego, poczekaj, no. Eee, tak czy tak są po drugiej stronie barykady, mają swoje racje ku temu, żeby zdradzić, czy albo, że chcieli się ratować, albo poczuli się zdradzeni, czy coś takiego i będą Chaos Warbandem, który się będzie naparzał z, z bohaterami naszymi. w znaczy, stary, to tu jest taki motyw, mo, mo, moje, moje takie... Wiesz, ...możliwe, że tak będzie, wstety... jak będę dalej czytał dam Ten Emperor Spear, ten Primaris. Mm -hmm. eee, jak najbardziej nadal wierzy w imperatora i że imperator jest spoko the emperor lives i w ogóle mm. ale jak mentor wspomina o Gulimanie to ten mówi to jest to monstrosity które twierdzi że jest synem imperatora w ogóle jest antygulimanowy nie bo obwinia też Gulimana po części za to że nie przylatują posiłki właśnie a z kolei Mentor tłumaczy swojej helotce, że e, są taktycy w Imperium, którzy są, mają ucho Gulimana i mu podpowiadają, że całe Imperium Nihilus, e, jeżeli chcemy przetrwać jako Imperium, to Imperium Nihilus trzeba porzucić. Jest nie nas... mamy tyle sił, żeby bronić całego Imperium. Na straty ma iść. Tak, ma iść na straty, natomiast konsolidujemy siłę tutaj w Imperium Głównym przed Riftem, żeby, żeby jakoś się tam obronić przed chaosem. Nie? Także no, ciekawe, może jakiś potencjał na dalsze rozwijanie timeline'u. Tak? Galaktyka jakby była pół na pół, Chaos i Marisi. Pytanie, by pytanie jest, na ile mu pozwolą, bo sam się wypowiadał, że, że Black Legion, te książki jego miały być trylogią, ale nagle wyszli primarisi i mu się cały timeline zesrał i prawdopodobnie ta trzecia książka, którą już prawie napisał, poszła do śmieci po prostu. Może być, że tak. Bo jest. się nie zgadzała z tym, co będzie ten, więc podejrzewam, że to jest kwestia, czy mu pozwolą, czy nie. Może być. Albo na przykład brał udział w spotkaniu story group, gdzie było już ustalone, mm. w którą ma w stronę iść timeline, i on będzie dostanie pozwolenie na małe hinty. No, bo wiesz, te... bo czytałem z nim jakiś wywiad, że właśnie, że kiedy wyjdzie następny Black Legion, to tak, on to mówi, ja się że on mówi, że, bo na, Bolter ten no, wpisałem, że tak prawdopodobnie no. nie wyjdzie nigdy, albo będzie ją mocno musiał pozmieniać, bo, mm -hmm. bo po prostu nagle się cały ten główny flaw, wiesz, zesrał i mu jakby dywan spod nóg wyciągnęli i tak. dużo takich pomysłów, które miał zrobić, nagle ee, to już nie będzie nijak grało, więc albo to wyjdzie jako, tak jak wychodzą do Star Warsów te Le Legends, to się teraz nazywa, tak. ten, ten stary kanon, który skasowali, tak. więc albo by to mogło wyjść w takiej formie, albo po prostu będzie musiał to kiedyś, tam kiedyś wrócić do tych hmm. bohaterów i ich mocno zmodyfikować. No tak, tak ale to ostatnia uwaga na temat y, tej książki, że Dlaczego uznają wyższość Dębskiego Bodena nad innymi, nawet nad Abnetem, który też jest super, tak? czy Macnilem, czy... No na pewno jest w tej świętej trójcy pisarzy. Stary, jeden ten... przykład, jedna rzecz. Schodzą po raz pierwszy na tą planetę, którą tam burze targają, tam hmm. kultura plemienna, dżungla, hmm. te sprawy, tak. Schodzą na planetę, <coughs> no i te słuszki są mega wyszkolone, że są, mają taki trening i takie wyposażenie jak Tempestus Science, mniej więcej. Hmm. Nawet zbroja przypomina, według opisu. Plus możliwość przetwarzania informacji, laserowe oko, augmenty, aug, aug, aug, augment... tak, augment, tak. No ogólnie są wzbogaconi, <śmiech> wyszkoleni i tak dalej, no, a kartaż, ta najstarsza, to jest w ogóle już experience badasy. i w ogóle, znaczy mhm. taki skromny, spokojny rodzaj badasa jakby. Mhm. Także nic jej nie zaskakuje i tak dalej. No. I schodzą na planetę, no i zaczynają gadkę tam z miejscowymi, a Kartasz, Panika, nie? nie może oddechu złapać, w ogóle rozgląda się, tam odczyt z Auspexa wychodzi, że tam podwyższone tętno, ciśnienie, mm -hmm. wszystko i tak dalej. I co się okazuje? Że to jest osoba, która urodziła się na pokładzie statku i całe życie w próżni, tak? czyli statki, stacje kosmiczne, mm -hmm. nigdy w życiu nie była na powierzchni planety Voidboard. i po prostu organizm się buntuje. Jest paniczna reakcja organizmu na powietrze, które nie jest mm -hmm. przetworzone. Który autor był o czymś takim pomyślał? To, to, to trzeba mieć pomyślunek, to tak, żeby... Grałeś w końcu w Mass Effecta, którego Ci dałem? Nie. Tam jest cała rasa taka obcych, że przez to, że żyją tylko na stacjach, bo ich, ich, ich planeta została podbita przez inną rasę mm -hmm. i oni są takimi nomadami kosmicznymi, że żyją na takich wielkich, trochę jak Eldarzy <coughs> w na takich w takich bardziej konwojach, jak mm -hmm. Cyganie trochę. Nie? Mm -hmm. Tak sobie wiesz, to średniowieczna ba wizja no. I wiesz co, I oni na przykład <coughs> non stop za, zasuwają ta rasa, zasuwa w takich kombinezonach, bo nie mają systemu odpornościowego, bo oddychają cały czas na u siebie przetworzonym Czystym. powietrzem mm -hmm czystym powietrzem i jak schodzą na jakikolwiek stację kosmiczną, gdzie nie jest ich mhm. albo w ogóle ktoś wchodzi do nich, to wszyscy suit mhm. up. Flora bakteriana. Bo po prostu nie mają, możesz mieć nawet romans z jedną z tych, masz w drużynie taką, nie pamiętam jak ona się nazywa. Fajna postać dosyć. Masz z nią, możesz mieć z nią romans, jak dochodzi do, do, do jakichś tam aktów seksualnych, to jest cały taki ten, że dobra, wzięłam ileś tam litrów antybiotyku, nasmarowałam się czymś, chyba mogę covid kombinezon i przy odrobinie szczęścia nie umrę od seksu. Z, wiesz, z przedstawicielem no z innej rasy, bo między sobą no to tak, spoko, tak, nie? Tak, tak. Aż mi trochę, jakby ją ktoś w kościele namawiał. I zindoktrynował. Umrzesz no. od seksu. Ona się nazywa. Nie wiem tam. No w każdym, w każdym razie. momencie, Ale książka jak na razie mi się polecam podoba. Polecam w ogóle. Na dniach myślę, że ją skończę, i w następnym odcinku powiem. Opinie na temat. I ja muszę tej, <coughs> kerza, tego co wyszedł z, prim, z Primarchów. Cześć? Jak masz, to podeślij. Nie będę czytał, więc się będziemy eee, gdzieś eee, ciągnąć. A ty w wie... papierze masz. Tak, ja, ja wiesz, co? wiesz, jaki jestem. Ja lubię ładne rzeczy, a to są bardzo ładne książki, więc kupuję. Jak mam chwilę, to wyciągam, czytam i odkładam. Więc. Spoko. Eee, I chcę Solar War zacząć, ale na Solar War to już muszę sobie wycześcić trochę grafik, bo wiem, że to jest knyga dosyć taka. Gruba? Jasne. A mam, a w symultanicznie czytam, jak to ja... Tej W ośmiu, wiesz, osiem książek mam po jedną do, do jazdy do pracy, drugą przy tym, drugą wiesz, w sypialni, a Trochę się cieszę, filmów. że nie jest, tylko ja jestem taki pojebany, niestety, bo ja mam tak, słucham, ex, y, bardzo czterdziestkowy w ogóle klimat, Filip y, Ejkowej, e, e, Świat Expans, pięć książek, mhm. y, jestem na czwartej książce, słucham audiobooka w samochodzie, Czytam teraz, yy, co ja czytam, yy, Wybawienie utracone po polsku. Deliverance Lost tak. i Gardów, tak? Tak, tak. Yy, po polsku yy, kupiłem sobie i czytam komiksy Gwiezdnych Wojen. Więc tam <coughs> trzy, trzy rzeczy na raz po prostu prowadzę. Nie? No już nie, nie mówię o książkach, jakichś tam korpo książkach. Innych, tam. No. Myślałem, że tylko ja taki jestem dziwny, że nie czytam, jednej, nie, nie czytam jednej rzeczy naraz. Nie. No. Jonas Tyleia <coughs> Armor ostatnio skończyłem w nawiązaniu zresztą do tematu, który teraz <coughs> będziemy omawiać. Przejdziemy do apokalipsy, czy jeszcze coś masz? No, można like wspomnieć, yes. że ma być. Ma być, ma być apokalipsa. Ma być odświeżenie zupełne zasad apokaliptycznych, które... Ja też chcę właśnie... Troszeczkę dzisiaj jestem przygotowany, więc znowu mam plusy i minusy systemu. Żeby, żeby nawiązać. Słowo wstępu, Apokalipsa to był kiedyś. No nazwijmy to taki element. Suplement. Suplement do 40, do wcześniejszych edycji, jeżeli, Dwie edycje tego były. Jeżeli mieliście, nie wiem, 40 tysięcy punktów. Hmm. Nigdy, ale nie Nawet śmieję, nie, od, teraz od, się śmieje. 3 tysięcy grało 3 się. Chyba, tak, to tak, tak, śmieje się w tym momencie, ale chodzi o to, że mieliście naprawdę w opór modeli <coughs> i chcieliście zagrać taką masywną bitwę, że na przykład, nie wiem, cztery Bane Blade. Yy, 8 liman Limanrasów i Wszystko, co macie, 120, yy, yy, 120 Gwardzistów. Yy, tak, to stając trochę pomiędzy Wami, yy, tak, możesz zacząć grać w Apokalipsa mm. od 3000, taki był mm. poziom apokaliptyczny. Natomiast to nigdy nie miało sensu, bo grało się, z reguły się brało 3-4000 na głowę, się grało po 3 osoby na stronę. Nie? I wtedy, to, wtedy Apokalipsa miała sens. Natomiast gdzie ona nie miała sensu, to to, że to były normalne zasady 40. Wszyscy wiemy, jak długo gramy w 40. normalnym trybem. Mm -hmm. Tak na 2,5 tysiąca punktów. Tak, na 2,5 tysiąca punktów. Więc wszyscy wiemy dokładnie, jak się długo grało, i po prostu to Apokalipsy, ja pamiętam, robiliśmy pokazy kiedyś na Atlas Arenie. Zresztą było u ciebie granie na tym, na balkonie, nie? Na balkonie, na bo dwa razy u mnie robiliśmy granie. Raz u mnie na balkonie, raz u mnie w domu, że zrobiliśmy stół 12 na 4 chyba, czy coś mm. takiego, stóp. Rozstawiłem, dwa, trzy stoły zestawiłem ze sobą i po prostu graliśmy na tym. Dwa stoły, przepraszam. I ten to były normalne zasady. 40. Po pierwsze, to się dłużyło. Po drugie, jedna strona idzie, to druga strona patrzy. Po trzecie, rzeczy giną w pierwszej turze i wyprzyniosłeś rzeczy na grę i nawet nimi nie wiem. Malowałeś nie tytana pół roku i Ta. ginie w pierwszej turze. I nawet nie turze. możesz nic zrobić. No i, i co jeszcze? I trzeba było. Ogólnie operacja tej gry, to w Stanach, jak mówią, jeśli na podcastach czasami posłuchacie, to na przykład mówią się, że na cały weekend w piątek przyjeżdżają, ustawiają, w sobotę rano do wieczora grają, chlańsko od wieczora do rana w niedzielę, budzą się w południe, grają do wieczora, pakują się, jadą do domu gdzie pakowanie modeli jest na bieżąco, bo, te, bo, bo, bo, bo tyle tego jest. Natomiast teraz zmienili trochę te zasady, usprawnili. Jest masa, jak to się ładnie mówi, streamliningu, co ósma edycja próbowała zrobić. I trochę Z się... różnym Z efektem. Z różnym efektem. I więc teraz tak na szybko, oczywiście, po pierwsze, jeszcze nie grałem. Czytałem tylko te zdawkowe informacje, które się pojawiają na internecie, co tam w tym jest. Nawet jeszcze nie obejrzałem tego filmiku, w którym laska pokazuje, jak się gra. Nie, no Fajna kobitka gada o, o tym, jak się gra, bardzo fajnie robi te swoje tutoriale i kiedyś oglądałem, jak się gra w Fallouta chyba od niej, tego proszukę. W każdym razie, przede wszystkim różnica jest taka, że w końcu każdy model, który przyniesiecie na grę, przeżyje chociażby pierwszą turę, bo damage cały jest rozliczany na koniec tury, a nie rundy, czyli jak ja czymś zagram, i czymś wystrzelę i zabije ci Twojego Tytana w pierwszej mojej turze, to Ty, w swojej pierwszej turze, nadal możesz nim zagrać, ponieważ czy rozliczany będzie pod koniec rundy. E, pod koniec. rundy, Nie, kudę, pomyliłem się. Po tym, jak wszyscy pójdą. Jak obydwa gracze pójdą, tak? Czy dwie strony pójdą, tak? Czyli jak ja to przyrównałem, tak jak kiedyś się combat rozpatrywało na tej samej inicjatywie. Hmm. Czyli jak na przykład mój gościu by zabił szwagrowy model z Power Fistem, to szwagier ma jeszcze. Jeśli mówimy o tym, no, o że. O tym samej oddać. inicjatywie, więc może oddać zanim obaj umrą. Tutaj, inicjatywa, tutaj inicjatywa jest po, po, prostu, po prostu pierwszą turą, tak? Mm. Druga inicjatywa, poziom drugiej inicjatywy jest drugą turą. Więc tak, pod tym względem. Druga rzecz jest taka, że, że coś ja sobie tutaj zapisałem: All rules in one box, tak po, po, po brytyjsku. Wszystko, co kupi, jak kupicie boxa tego za, 200, za 300 zł do, do apokalipsy, tak naprawdę nie potrzebujecie mieć kodeksów innych. Tak, kill team. Tak jak Lilton, dokładnie. Masz zasady... frakcyjne rulsy, czyli listy armii w głównym rulu. Tak i nie potrzebujesz nic innego mieć, ponieważ tam jest nawet do tego stopnia zmienione, że np. oddział 10 Space Marine'ów to nie jest 10 poszczególnych Space Marine'ów, to jest jeden oddział o dwóch ranach 10 Space Marine'ów. Po prostu masz tak. token, który wygląda jak 10 Space Marine'ów. Tam dwóch, dwa razy po 5. I co się wiąże z trejkami, które zostały? Do, do trejek prowadzą. zaraz dojdę, bo trochę żałuję, że ich nie ma w podstawce, ale wiem dlaczego ich nie ma. No ale to powiedzmy tak, są treje, do których można je... Po, na, na których są to... się po, wytłumaczmy, duże podstawki, yy, podstawki z yy, slotami, gdzie tak. stawiasz np. 5 albo 10 chłopków. Tak. Pięciu, po pięciu kolesi wstawiasz, bo jest maksymalnie pięciu i są na 25, 32, 40. Mhm. Resztę normalnie stawiasz pojedynczo, no bo nic innego tak nie chodzi w takich bandach. Ehm, natomiast one są drogie, bardzo drogo wychodzą, natomiast na pewno będzie znajdą firmy, które będą to robić w HDF-ie na, na zamówieniu czy, czy w Plexie. Czyli już jest... traj... movement trajków to. Albo po prostu od tekturka, albo, albo tekturka cokolwiek. Tym bardziej, że teraz w 8 no i w 8 edycji ani w apokalipsie ten platki nie mają z takiego znaczenia, ponieważ po prostu jak trafi oddział, to trafi oddział. i Nie ma znaczenia ilu kolej się pod spodem. Właśnie, Bo tak jak mówisz, że masz oddział 10 Marinesów, który ma dwa hit pointy, czyli można trafić i zdjąć pięciu, a potem trafić i zdjąć drugich pięciu, tak? Na przykład, tak, tak, no. tak. tak jest, to jest też uproszczone, że nie ma, że sierżant może wziąć z Sergeant Equipment List czy coś. Nie, takiego. ma tylko to, co ma. Oddział ma boltery. Hmm. Jeżeli jest 5, a jeżeli jest 10, hmm. to może wziąć oddział y, oprócz bolterów i to to tego nie wiedziałem. Jeden nie. heavy weapon. Okej, okay, tego nawet nie wiedziałem. Nie ma special, heavy. No. Chciałem to, tak. ja to miałem zapytać, jak tak. jest z loadoutem. Uproszczony, tak, z, bud tak. budowanie armii wtedy by zajęło w cholerę czasu. No, a no, chodzi o to, żeby tak, to uprościć. Tak. Um, dobra, i to, co mówię, każdy model za, zagra podstawki, są fajną rzeczą, ale są też minusem, bo są cholernie drogie. Cena 250 zł nie jest jakąś masakryczną ceną, natomiast jeśli spojrzymy na to, co dostajemy w boksie, że dostajemy tylko książkę, dostajemy 12 kart 12 ściennych bo wprowadzają 12 ścienne kostki do tego, 12 kostek 6 i karty strategemów, czy tam jakieś kart strategicznych, no i, a, i 3 wypraski tokenów. No to nie jest dużo. Znaczy, te podstawki to może ja bym sobie kupił jak będą w sprzedaży wtórnej chociażby, no. bo je można malować, tak jak no tak, pod, jest podstawki w No myślnie są przezroczyste, tak. żeby sobie zrobić na półkę, żeby stali w kupie na przykład. Tak, tak. No no niestety korecie. cena jest dosyć duża, ale nie wiem czy widziałeś cenę, na Games Workshopie już jest cena te podstawki. Bo można je osobno, tak? Tak, możesz kupić w z 5 czy 10 tych sztuk podstaw. Zobacz sobie jaka jest cena. Jest tak. dosyć duża. Także będzie ci się bardziej opłacało, chyba jak kogoś po prostu poprosić, żeby cię wyciął z HDF-u. Natomiast, więc tak, jest to dużo pieniędzy za taki box, który mam książkę, jakieś tekturowe tokeny i, i kostki. Ale jak pomyślisz, pomyślimy o tym, że to jest kompletny system, nie potrzebujemy nic innego, czyli na grę zabieramy tylko podręcznik od, od, od, od apokalipsy, nie musimy nosić wszystkich kodeksów, no to też jest to fajne. tak? Jest to zamknięty system, w pudełko to włożymy i, i, i można grać, więc nie jest to e nie jest to nic takiego strasznego. No i system prowadzenia rozgrywki, że detachment ruszamy nie modelami konkretnymi, czy nawet nie oddziałami, a jeśli decydujemy się ruszyć jakimś oddziałem, to on musi być częścią detachmentu i ruszamy cały detachment, którym idzie na przykład, czyli detachment Space Marineów idzie, a później idzie detachment naszej Gwardii, a później jakiś inny nasz detach detachment, inny detachment. Więc ruszamy się takimi wielkimi, no tak jak zresztą w cudzysłowie na wojnie się wydaje rozkazy nie konkretnym oddziałom, a konkretnym kompaniom, tak? Czy jakimś tam oddziałom wielkim, a nie, a nie rozkazy mniejsze są na niższym poziomie. Zresztą tak, jeśli można taką alternatywę, taką, takie porównanie zastosować. Ogólnie system mi się podoba, zastanawiam się, czy nie kupić sobie go raz, że dla takiej kompletności kolekcji, a dwa, że może, może kiedyś się decyduje go użyć i zagrać. Dlaczego nie? Może kiedyś, nie wiem, weźmiemy jakiegoś gracza chaosowego, ty weźmiesz kogoś i mm -hmm. zagramy przeciwko nam, czy coś, nie wiem, no cokolwiek. Żeby był na półce, stał, leżał i będzie gotowy, żebyśmy mogli wyciągnąć, zagrać kiedyś po prostu. Zastanawiam się nad tym. Natomiast można coś... wziąć, bo mam milion tych bardzistów. Kogo? Tej dana. Tej dana, no ale tej dany nie ma pomalowanej większości, więc nie. Jak pomaluję, bo mu całkiem dobrze to idzie o, ostatnio. No natomiast, tak mówię, po prostu kupić tej gry nie kupię dla, samego, dla samej gry. Ewentualnie kupię ją dlatego, żeby ją mieć i żeby leżała na półce i żeby była gotowa do tego, żeby... Ja kiedyś ten, się... ten temat dobrze. Kupię sobie coś drogiego, żeby sobie leżały. No nie, ale no, ja to sobie prze... ja przejrzę, podotykam, wiesz, mi to sprawa straszną przyjemność. Nie wiem, tak, ty jesteś kolekcjonerem. To, jest, to jest właśnie ten problem bycia kolekcjonerem, że ja lubię mieć, po prostu niech se co to stoi. Trochę kulam, mnie, sami, mnie na przykład w Necromudzie wkurza to, że kupiłem książki, które teraz są już unieważnione przez inne książki ale nadal zastanawiam się, kupiłem te cztery książki, które są już nieważne, bo wyszły w innym gangłoze, ale kurde, brakuje mi tej piątej, powinienem to ją kupić. Jest, to, jest, wiesz, to jest właśnie coś w tym hobby, co mnie zawsze tak... Blokuje. Wiesz, mam, jak, mam wydać, jak mam wydać na jakąś książkę z zasadami nie wiem, 100-200 złotych i ja wiem, że ona na przykład, za rok będzie nieważna, to tak... Ale Ty masz traumę na podstawie, na, na bazie Traitor Legends, nie? Więc... No, więc... Ale wiesz, to Traitor Legends to aż taki. Wyszło który... dwa miesiące i po. Nie ma książki. No nie ma książki. A książki nie jest ale... ładne obrazki, flaff I dlatego właśnie warto jest. Nie, być... właśnie stary problem z Traitor Legends był taki, że to był dodatek czysto zasadowy. Tam Aha. dosłownie miałeś jedną ilustrację na legion, pięć no dobra, stron zasad. Ale był pewnie szaukiem z pomalowanych modeli, tak? Nie, nie, nie było. nie, nie. Stare, <śmiech> to, to, były, to były same zasady, to okay. była właśnie taka książka, no że dobra. te. Podejrzewam, Wracając, że, podejrzewam, że w, tym, w, te, w dzisiejszych czasach wydaliby to w WideWorker. Pewnie tak. Byłoby było e, tak jak inari. Słuchajcie, no. znalazłem no, te damy. podstawki, to są po pięciu chłopków i mnie interesują głównie 32 mm no 12 tak. sztuk, czyli 6 składów po 10 można obsłużyć, mm -hmm. e, 125 zł. U Kryspina pewnie trochę taniej. Mm -hmm. Eee, ze sto, ze sto myślę, że będę to brał. I jest nawet napisane Made from transparent plastic and designed to tessellate together, if required. Z kontekstu mniej więcej czaje tessellate, ale sprawdziłem tak. sobie na Victionary i to jest, że, że mozaikują się, mm -hmm. czyli pasują, jak się je dołoży. Że do jak dołożysz odwrotnie pięciu, weźmiesz tą podstawkę, odwrócisz ją o 180 stopni, to, to będzie... będziesz miał razem 10 w rzędzie tak, na tak. przebiegnie niepoustawionych tak. tak. Tak. Więc eee, oby, oby, oby. myślę, że sobie to w system, Mówię, chociażby pod kątem ustawiania ich na płucę. 110 za 60 chłopków, tak? to będzie za 60 120. chłopków, tak? Tak. Do rzucy, 12, w każdym 5, 60. To ja musiałbym wziąć ze trzy paczki, żeby swoich chorków na to wrzucić. No pewnie tak. Nie. No no chyba a ja do Marinsów też 6 składów to jest, mhm. no to też ze 3 paczki. Mhm. No, ale jedną na próbę nawet, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jasne, zobaczyć można, mhm. kurczę, oczywiście. Tylko oczywiście nie trzymałbym ich transparentnych, tylko czarny podkład. A ja tak, bo ja lubię, bo właśnie mi się bardzo podoba. Ja nawet kiedyś, słuchajcie, myślałem, żeby... Bardzo mi się spodobało, gdzieś widziałem kolesia, który Space Marinów swoich wziął przykleju na minim kropelkę Superglu do przezroczystej podstawki. I jak sam model widzisz, tak patrzysz, no niekompletny, nie, czegoś mi brakuje w tym modelu, nie. Natomiast jak ich zaczął stawiać na terenie i ono po prostu to się zlewało. To wygląda ci naprawdę fajnie. Wiesz, na przykład... wiesz, jaki, wiesz jaką mam tylko zastrzeżenia do przezroczystych no, podstawek? Porysują, no. Podejrzewam, że się szybko rysują i ten efekt tego rozmywania się w pewnym momencie tracisz, tak. bo one są tak wytarte i tak wymatowione od spodu, hmm. że to przestaje być takie, wiesz. Może, ale na pewno. Masz ten. któryś tałów na tym, nie? Nie, nie mam, nie mam. Drąki nie masz? Czy no, drunki, przepraszam, no tak. No tak, wszystkie ale są dużo przecież. tych latających modeli z i już jest tak. na tych przezroczystych, takich, mm -hmm. y heksagonalnych, Pamiętacie, kiedyś były bo te takie... był, Teraz już nie, nie wiem, są Teraz tak, ale no, nawet jak ktoś ma te stare modele albo nawet stare te podstawki. nie. Także tak. No i warto jeszcze wspomnieć, jak mam sklep odpalony, że są te nowe. Bat Battle Boxy. Force można powiedzieć tak, tak naprawdę, Aha, bo to wcale nie masz obowiązku pokalipsy. używania tego do Apple, jak to kupisz, tak? Ja się zastanawiałem nad, <coughs> e... nie wiem czemu się zastanawiałem, myślałem o Space Marinowym, Tam mhm. jest sierżant jakiś czy kapitan, 30, 30 intercesorów i Redemptor Dreadnought. 500 złotych. Jak... Ale sara, ale jak popatrzysz na pudełkowe ceny, gdzie 10 intercesorów to jest 160-170 zł? Aha, no. to jest 400, 480 złotych w samych intercesorach. No. No. Plus jeszcze mam inter tego tego i jeszcze będę miał taniej u Kryspina. Kapitan stówek kosztuje na GW. I jeszcze w Stagrafie na ulicy Bracystowskiej 2. To, to jest stary, to jest dlaczego my się śmiejemy, że, że wiesz, Ford przestaje już być taką ekskluzywną firmą, tak? Bo GW jest takie no, samo, bo bo droższe. No, dlatego. No nie, ale patrząc same porównanie celów. Wie, za... wiesz, wiesz co tylko powiem, Krusy. że one są dosyć dziwnie zrobione, bo albo masz takie, na przykład jak ten chaosowy Battle Force nazwijmy to. Już, 30 Chaos Space Marines, Także chodzi o to, pięć że. One z... motorków, 6 motorków, mhm. przepraszam. I lord w Terminatorce. Tak, ten taki wielo, wieloczęściowy. Tak, Natomiast tak. wiecie o co mi chodzi? Że jak sobie spojrzycie na tyranidów tego Battle Force, albo na Mechanikum, to albo macie Forsy, gdzie jest masa piechoty. Albo macie takie forsy, gdzie jest na przykład pięć takich dużych modeli, na przykład, nie wiem, pięć karnifexów, albo, albo na przykład Magus, Dominus i pięć tych takich robotów, co wyglądają jak te roboty z lat 50 No Chociażby orkowy spearhead detachment <coughs> dostępny jako takie pudełko, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kilakan, jeżeli do... chyba że niektóre to są devdredy, a ja nie odróżniam. Mm -hmm. To, inaczej, to wtedy... są mniejsze. Sześć kilakan, 2 dwa dredy jeżeli to dobrze inter mm -hmm. interpretuję. Chyba to jest mek z takim wielkim mechanicznym tak, czymś tak. i obok tego meka jest, no chyba, Big Mac. albo. albo? Raz i wstanę, aż, aż wstanę. No i War... Nie, Big Mac, drugi. Drugi Big Mac. No, no to masz dwa HQ. Szoka tak Big Mac yy, i Big Mac. No, zwykłomek. No tak, ma klucz Dwajeczki. No, no, więc... Czyli dwóch, dwóch meków, sześć kilakan i dwa devdredy, tak? Chodzi, chodzi mi o to, że są albo tak, powiedziałbym, elitarnie złożone, albo, albo trupsowo są, są złożone. Podejrzewam, że to może wynikać stąd, że zależy co wiedzą, że... Inaczej. Należy co im zostało. Dokładnie, Sorry, naprawdę, tak może być. Chciałem, tak powiedzieć, ja bym... że, chciałem powiedzieć, że przewidują, co może według mety na przykład ludzie grają i dorzucają, nie. ale stwierdziłem, że nie, to nie ma sensu. Pewnie to im zalega na magazynach i wepchne tak. to. Yy, A kilakany no... na przykład teraz nie grają w ogóle. Bo to są wszystko wypraski, które istnieją, tylko po prostu nie są spakowane. Trzeki trzy masz w boksie i trzy kilakany podejrzewam są te same wypraski, co znaczy, no, wszędzie były. starych chaosowych, nie. masz nowych chaosiaków. Stare motory mhm. i tego starego Lorda, który wypychają w dalszym to. ciągu się trzyma, ale no, to nie jest model najświeższy. I wypychają nie? to, żeby to się sprzedało, żeby nie Oczywiście. zalegało, żeby mogli zrobić miejsce na, przykład na nowe motory. Teraz wszyscy kupią to i za wiesz, pół roku, rok wyjdą nowe motory i wszyscy będą oh. I dlatego zrobili kontrasty, żebyś nie marnował na to tyle czasu, <śmiech> żebyś nie, żeby nie było aż tak w kurwie. <śmiech> Przecież daliśmy Ci kontrasty, żebyś się pomalował w dwie godziny. O co Ci chodzi? <śmiech> Czego nie rozumiesz? <śmiech> Zalegał na magazynie, zrobiliśmy nowe farby, żebyś jak Ci już to wepchniemy, to żebyś szybko pomalował. Dude. <śmiech> Skubany rozgryz. <śmiech> no dobra, to co? Co mam jeszcze znowu się panowie, do mówienia? Ale z... wspomnijmy o tym, że jest, y, ma być Ever Chosen, czyli ever chosen, ogólnoświatowy konkurs malarski, malarski. Który będzie też brał, Krysmień bierze w nim udział, został wybrany. Spoko, no tak, no czyli trzeba iść do jakiegoś sklepu, tak? czy to jest independent retailer, czy to jest sklep GW, no to swój udział zgłaszamy w takim sklepie. Tak? Ten sklep musi być uczestnikiem, musi zostać wybrany. Za tak. I Krysmień tak. został zarejestrowany, więc można u niego zgłaszać pracę. Nie w swoim zdjęcie, że ma zdjęcie mojego modelu z White Dwarfa. Dobra, przyjmujemy pan. Będziesz atakował, szwagier? Plus, plus 30 modeli Mateusza Strąfa. Ja, ja Jestem dziwiony, dlaczego jego modele jeszcze nie są przekserowane i tam nie wiszą. Wiesz co, ja kiedyś stwierdziłem, że po pierwsze to jest malarz profesjonalny, Dl dlatego nie, mhm. ale to chociaż jeden. No. My mu sugerujemy, żeby wrzucił, tak jak jest koleś Adam, taki wrzuca teraz modele, maluje Nekromundę Kryspinowi. Tak maluje, nie? Nie, żeby wrzucił swoją. na tą jednego detolfa, wrzucił swoje modele i został w wizytówkę. Mhm. Fajnie modele wyglądają, kilka modeli może pomalować i wstawić tam jako reklamę. żeby się do niego odzywali. Ja, ja to mu sugerowa, czy sugerowałem Krispinowi, żeby jemu zasugerował, akurat z Mateuszem ostatnim nie rozmawiałem, i żeby pomalował mu jakąś bandę do, do, do nekromody, bo ma wszystkie, żeby wziął 10 modeli, pomalował mu. My będziemy mogli nim grać, ludzie przychodzący do sklepu będą mogli im grać, a pod spodem niech napiszą Mateusz Teusz i będzie wiadomo, że to jest no, jego. I dokładnie. to będzie reklama modelu. Najlepsza reklama, jaką możesz mieć. Bierzesz model, ale zajebiście pomalowany. Kto to malował? Aha, tam mam wizytówkę. Dziękuję. No, no, więc... Natomiast na Twoje pytanie, czy będę atakował, wysłałem na koniec maja <coughs> dużego maila do White Dwarfa, bo tam nie wiem, z 10 fotek chyba różnych modeli dałem. Mhm. Eee, no, tam podziękowałem, że opublikowali tam tego Nightlorda. A potem zaczęli grozić, bronią. Nie, no także, jeżeli, jeżeli, jeżeli was zainteresują, to to są fotki moich innych tam modeli. No i na razie odzewu nie było, bo wtedy wcześniej Dan, Dan Harden się odezwał do mnie. Zobaczymy. Może będę Leżą może w kolejce, wiesz, 50 tysięcy innych modeli. Może być, że dużo czeka. Tak? Musisz czekać, aż algorytm cię wylosuje. Może. Maszyna losująca. Także everchosen, fajne Fajne, że zrobili coś dla hobbystów że tylko Golden Demon, tylko wiesz, inne rzeczy. Słysze, bo to jest dla ludzi, właśnie takich hobbystycznie malujących, a nie zawodowo, wydaje mi się. Którzy tak? malują, ale na przykład tak, a tu mi się nie chce jeździć. Lokalnie dosyć, no, wiesz, no tak jak ja. No, mamy takiego Marcina Gierosa, który u, u, w naszym środowisku, który jeździ cały czas na różne konwenty malarskie i tak dalej. Tam no. się, wiesz, rzuca, że pojedzie tu i tam. I fajnie, tak? Ma na to czas, ma na to ochęci i, i, i pieniądze. Natomiast chyba sam nawet nie wystawia modeli swoich, nie wydaje mi się, bo on wystawia. Po prostu jeździ, patrzy na to, nie? Ja bym z chęcią pojechał gdzieś, ale jak pomyślę, że tak, muszę pojechać dzień wcześniej, zarejestrować model. Załóżmy, że już pomaluję model na takim poziomie, żebym go chciał pokazać, ale załóżmy. Zdecyduje się, że chcę pojechać. To jest czas, to jest jedna noc, no powiedzmy dwie noce. Bo z reguły tam, wiesz, jak już też pojechać, no to chcesz z tymi ludźmi pogadać może trochę. Jak pogadać? Jesteśmy w Polsce, no trzeba coś wypić, no nie będziesz wracał. Więc albo jedziesz w sobotę rano, super rano, żeby zarejestrować. Dobra, środę. mów bo kiedy my... weekend ma bukować, i jechać z Tobą. Nie no. Nie, nie o to chodzi, ale wiesz, wiesz, po prostu, jest to masa zachodu. Ja bym z chęcią na coś takiego pojeździł, natomiast pff, czas, po prostu czas. Mhm. Nie? A tutaj masz fajnie, właśnie nie chce mi się jeździć. O, lokalnie. iść do sklepu. Znaczy, ja ja model... powiedziałem Kryspinowi, że zrobimy nawet taki taki event u nas, że modele trzeba oddać do któregoś tam dnia. E, I ja zrobię nawet z swoją budką do fotografowania. Por porobimy ludzi. No, ma przecież tak? tak. I z Lightboxem zrobimy zdjęcia takie, wiesz, fajne. Chyba, że ludzie Sary, są bo właśnie, co mi się skarży, że to jest podobny, podobny, nie taki sam model jak Army on Parade, które też są lokalnie w sklepach GW, tak. Nie wozisz tych armii do UK, Tak, ta. tak. No i plus jest taki, że znaczy podejrzewam, że będzie jeden numer Wilders, a poświęcony całkowicie laureatom z różnych krajów, wiesz, z różnych najfajniejszych modele. Albo, albo na chwilę zrobią, zrewitalizują dawny Warhammer Visions, nie, który nie był tylko otwarty. Nie wydaje mi się. się. Chyba, że zrobią specjalny numer. Jakiś, no specjalnie jeden, tak. Jeden tak, numer tak, taki tak. wiesz, już. Wiesz co, prędzej zrobiłem artykuł na stronie internetowej Warhammer Visions, żebyś mógł sobie poskrolować, niż to w papierze wyrzucać. A tu będą na przykład tylko tacy najbardziej, najbardziej. No ta, podjum, podium, tak, podium, ta, no, no, tak. Ale co? wiesz co, z tym twoim pomysłem z lightboxem już widzę. Mój model nie wygrał, bo Zigi zrobiłeś, temu zrobiłeś dobre zdjęcia. A, a mój to model... bardziej wykorzystał na czarnym, tle, a ty na białym mu zrobiłeś, więc w ogóle. To Mam trzy tła. Czarne, niebieskie i czarne też, tak? No. Okay podkładkę, pod myszkę taką Nie, śmieję, śmieję się, ale znając jakby środowisko A, hobbystyczne, taki. to się na pewno znajdzie ktoś taki. Znajdzi znaczy, ja, ja, ja się ja muszę wczytać, bo może bym wystartował. Stary, no, co ci szkodzi? Stary, z nas trzech to chyba ty. Wszyscy możemy. Przyjść. Każdy może, dokładnie. Ja, ja myślałem, żeby swojego gorkanota wziąć jeszcze, pobrudzić trochę. No. Pobrudzić mu, zrobić mu coś. Gąbeczką coś mu na podstawę wrzucił, bo jest A no tak, bo Crispin ma teraz te. Y, nie ok, już, nie? Tak, tak, ale już kupi, mam masę rzeczy wcześniej, tylko że nigdy, wiesz, zrobiłem ten model, boję się go trochę ruszyć, żeby go nie spieprzyć po prostu, ale stwierdziłem, że może to... Zawsze to. można przedobrzyć. Nie? Znaczy, sorry, coś co ja off-topowo opowiem, nie nagrywając podcast, tylko wam powiem tam inną rzecz, ale jakbyś psiknął go lakierem gloss, mm. kilka warstw, i potem na przykład właśnie wziął akrylówką, tak? to gąbeczkę, coś tam, wacik bawełniany namoczony ISO. w alkoholu. I sopropylny. Nie wiem. I wtedy no, bo... masz zabezpieczone. wiemy, to, to jest metoda właśnie na malowanie brudzingu. Akryle, lakier akrylowy, później nakładasz oleje i tak dalej, lakier olejny i znowu możesz akryle i możesz zmywać w między, międzyczasie. Mhm. Jesteś zadowolony z tego, to idziesz dalej, zamykasz. Jak to, to się nawet zamyka, że właśnie nazywa e, close, close, close, ceiling, ceiling delay. Nie? Po prostu mm -hmm. Zamykasz a, tak. i już. Nie? To jest troszkę tak jak w Photoshopie narysujesz coś na warstwie i ciśniesz kontrolę. I otwierasz tak. samą warstwę. Tak. Tak. <laughs> Dokładnie. <laughs> Dokładnie. Dobra, to przechodzimy chyba do po tematu odcinka. Przerwę, tak, odcinka. spotkamy się w temacie odcinka. Słuchajcie, jeżeli coś pominęliśmy, jeśli chodzi o nowości, a według Was powinniśmy to mówić, to napiszcie nam w komentarzach mhm. i ustosunkujemy się do tego w 30 odcinku. W 30? Tak jest. Ok, y słuchajcie, temat odcinka. Nie zaczyna się zdanie od ok. Alright, słuchajcie. <głos> Hell yeah. Piekło tak. piekło tak. Tematem odcinka i tematem, nad którym się <głos> troszeczkę głowiłem już od, od dłuższego czasu. To jest, z czego inspirację jakby czerpie Flaw Warhammerowy, jak w ogóle doszło do powstania tego świata Warhammerowego, który, który znamy od skąd lat. Skąd kradną. Tak, skąd kradną i, i jak to w ogóle wygląda, jeż, jeżeli chodzi o tą naszą ukochaną fikcję mrocznej przyszłości. To będzie taki odcinek demo i jeżeli Wam się spodoba, bo to jest, to jest na tyle rozłożysty temat, że na pewno go nie pykniemy w jeden odcinek, więc będziemy musieli sobie pociąć to na, na, na kilka takich dosyć dużych fragmentów. Jeżeli Wam się będzie podobało, yy, to napiszcie jakieś swoje spostrzeżenia, o czym byście chcieli posłuchać, spróbujemy jakiś tam research zrobić a, i trochę Wam opowiedzieć. No i ogólnie... Musimy sobie zacząć od początku firmy, która nam powstała około roku 1975, o dziwo w Londynie. Została zamożona przez Johna Pike'a, Iana Livingstone'a i Steve'a Jacksona. I na początku była to firma, która przede wszystkim prowadziła dystrybucję zagranicznych po prostu gier RPG na Wielką Brytanię i podejrzewam jakiś tam kawałek Europy i była to firma taka mail order, czyli trzeba było wypełnić kwestionariusz gdzieś na końcu tak, jakiegoś numer magazynu towaru i... numer towaru i oni w sypialni po prostu... Ale to jest płaków... nawet, sary, nawet w latach 90. w WD, jak już 40 istniała i tak dalej, to miałeś bitsy Szył. wypisane tak. i potrzebuje bica numer tam A537, Ale to była brawa ręka... z Więcej. Nerfem, tak? Przez wiele lat wychodziły roczne katalogi biców. Gdzie bicy były po prostu robione zdjęcie takiego surowego bica metalowego, zalanego łoszem już wtedy inkami, żeby kontrast był widać, bo przecież inaczej się nie dało zdjęcia. No bo tak, zrobić. lampa się rozbija, tak. tak? I były, były tak, i te katalogi możesz kupić teraz jako białe kruki w ogóle na internecie. Mhm. I tam właśnie zamawiało się, tak jak mówisz. W ogóle cała idea mail ordera MO, które teraz jest, to jest właśnie stąd, że wchodziłeś do sklepu, mówiłeś, co chcesz. Późniejszych czasach, podchodziłeś do sklepu, stawisz przy komputerze na ścianie, klepałeś, to chcesz, znakom i przychodziło cię do sklepu. Twoje białe pudełko MO. Mhm. E, tak, nie, ale zacząłeś. Nie szukając, wiesz co, nie szukając daleko, ja nie. jeszcze pamiętam w latach 90. Jak miałeś reklamy różnych firm, które sprzedawały gry komputerowe w Secret mhm. Service czy tak. action, to było to samo. Mhm. Wycinało się kupon, wpisywało się na tym kuponie numer gry typu incubation, chciałeś sobie kupić. Więc pisywałeś tam a wiesz, kod produktu i wysyłałeś kasę razem z tym tym do firmy, i oni ci odsyłali. Dokładnie, potwierdzenie, przylewam się dokładnie. No, I oni na początku sprzedawali, pamiętać. przede wszystkim byli reseller, dystrybutorem gier i później zaczęli pisać zasady same. Pierwszy wideo, znaczy były tak, zasady do DVD? Zaczęło się od tego, że któryś z nich, nie pamiętam który jest z tej trójki, był w Stanach i zobaczył, jak jaki wielkie boom zrobiło się na tą pierwszą edycję. Dungeons and Dragons mhm. i on po prostu przywiózł kilka tych podręczników do Anglii, pokazał to swoim kolegom, mhm. mówię, stary to jest zajebiste, musimy to hapsnąć u siebie. No i na, na początku zajmowali się właśnie dystrybucją tego, yy, wydawali przez pewien czas swój, egzamin, swój, yy, swój magazyn, który się nazywał, troszeczkę nazwę miał jak pub w Wielkiej Brytanii, czyli Owl and Weasel. Sowa <głos> tak. soba i, soba i, i łasica, więc tak jak knajpy się w Wielkiej Brytanii czasami nazywają. I dwa lata później, w 1977 został właśnie przerobiony na White Dwarfa. Nazwa nawiasem mówiąc astronomiczna, tak? Biały karzeł, hmm. to jest rodzaj gwiazdy. Tak jest. I na początku firma zajmowała się produkcją zasad dodatkowych przygód do właśnie D&D a później powoli się oddzielała od D&D, od znaczy na początku jeszcze robili miniaturki, które były traktowane trochę jako pionki, taka, takie pomagacze do gier D&D, mhm. zresztą do tej pory się czasami można do używać. RPGów można używać, zwłaszcza przy kombacie, jest to, jeżeli macie jakieś bonusy za flankowanie, albo bonusy za backstabbing, czy jakieś inne takiego typu rzeczy, to dobrze jest mieć Chcesz rozłożenie, zobrazować to sobie, no. Tak. No, no. Znaczy, tak... Naj, najprościej możesz to zrobić na kartce robiąc X -i, i wygląda to jak rozpiska po prostu planu na mecz piłkarski, tak, no, ale wiadomo, ale że bardziej, rację, jeżeli widzieliście jak J i Ci chyba planują y, skok na, y, już nie pamiętam, chyba strażnika, z, no y, wiesz tego grał, tego no. strażnika, Y, Gra go ten najlepszy przyjaciel Arnolda Schwarzeneggera, z którym pojechał. Tam się poznał w Stanach, jak przyjechał. Tak, taki ten z wródką ten koleś? Taki? Tak, okay. i on, on grał też tego ruska, gdzie jak y, Schwarzenegger wykopuje drzwi w Predatorze i mówi knock, knock i go z granatnika zabija, to jest też ten sam aktor. Mm, okay. <laughs> Oni byli tacy workout buddies przede wszystkim okay. i oba nie, nie umieli mówić po angielsku, więc to taki był... <laughs> Ale do historii wracajmy. Tak, wracając do historii. No więc robili te jakby pionki do D&D, a potem któryś z nich wpadł na pomysł, że fajnie by było napisać swoje zasady i zrobić swoją własną grę. I tak, tak ogólnie narodził się Warhammer. I oczywiście na początek mieliśmy Warhammer Fantasy <kuh> Battle, który był jakąś tam... Amalgamacją nazwijmy to Tolkienowskiej fantazy, która z kolei czerpie z mitów skandynawskich i legend germańskich i celtyckich garściami, więc jakby to są podwaliny tego, że, że po prostu zrobili, troszeczkę zrobili Wojnę o Pierścień, War of the Ring, mhm. tylko jakby w swoim wydaniu, w swoim sosie. Więc Na mieliśmy... tyle, żeby ich Fundacja Tolkiena nie oskarżyła o kradzież własnych tak intelektualnych. Więc mieliśmy elfy, mieliśmy, mieliśmy ludzi, imperium ludzkie, które jest bardzo stylizowane na... Yy, Boże, jak, jak to się nazywało? Cesarstwo? Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu tak. Niemieckiego. dokładnie tak. Bardzo stylizowane było, na to. To chyba Wolter powiedział, nie było ani święte, ani cesarstwo, ani rzymskie, ani narodu niemieckiego. <laughs> Tak, yy, oczywiście wiecie co, yy, te, te, te wszystkie jakby czynniki składowe, one ewoluowały, one nie były nagle, dobra, stylizujemy ich na to i ciach, tak ma być. Tylko to się zmieniało na przestrzeni lat, co zresztą w kolejnych odcinkach będziemy poruszać, bo, bo myślę, że będziemy to robić albo frakcjami, albo po kilka frakcji naraz. Yy, więc mieliśmy orków, mieliśmy ludzi, mieliśmy elfy. Yy, Skaveni chyba byli taką pierwszą... Inwencją własną. Oryginalną, powiedzmy, czymś oryginalnym, co zostało stworzone przez nich. Natomiast inną taką rzeczą, która, która bardzo, bardzo wpłynęła na Warhammera, to jest Michaela Morkoka. Mam nadzieję, że nie pomyliłem imienia. Yy, seria książek o Elryku, Białym Wilku. Yy, bardzo popularne książki, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, fantasy. I tam jest koncept chaosu, który... Jak wam zacznę opowiadać, to zobaczycie, że to jest zrażnięte jeden do jednego po prostu do Warhammera. To znaczy, że jest tam w tym w kosmologii tego świata, w książek Murkoka jest tak, że mamy prawo i mamy chaos. Myślałem, że mamy I... prawo i mamy sprawiedliwość. <śmiech> Nie, mamy prawo i mamy chaos i one toczą ze sobą jakby nieustającą wojnę i mamy coś, co się nazywa jakby strażnikiem balansu. Mamy takie y, siły, siły równowagi, które muszą utrzymać jedną i drugą rzecz w szachu. Więc jak za bardzo prawo wygrywa, to trzeba pomóc chaosowi. Jak za bardzo chaos wygrywa, to trzeba pomóc y, prawu i tak dalej, żeby to wszystko było utrzymane w harmonii, bo y, jeżeli jedna albo druga strona y, zaczyna zwyciężać, to prowadzi to do swojego rodzaju... chwilę y, Wiesz co, z takiej stagnacji. Że jakby, jeżeli jest ład i prawo i, i nikt się, wiesz, nikt się z nikim nie bije i tak dalej, wszystko jest sprawiedliwe, to jakby prawo traci sens, bo po co Ci jest prawo, skoro wszyscy są prawi. Mhm. Tak samo jak chaos, jeżeli wszystko jest zmienne, jeżeli wszystko jest płynne, to w pewnym momencie traci to jakby sens, tak, bo jakby wszystkie, mhm. wszystkie <śmiech> elementy są już wykorzystane na maksa, tak. W ogóle... Nie wiem skąd jest gwiazda chaosu, czy to jest kosmologiczne, czy to jest jakieś bardzo starożytne yy, ikonografia. Są może, hit, są... Możliwe, że tak samo stare jak z na przykład. Są, może, może. są po prostu na 8 gwia... promieni. 8 yy, znaczy, jest literą H, Hitler, no i Hitler. Promienie. Promienie chaosu ci, ci pokazują. Jakby różne ścieżki, na no które możesz wschód, południu, wschód, zachód. Róża wiatrów, tak. <laughs> Róża wiatrów zła. <laughs> nie, i, i chaos, chaos u Murkoka jest z tego, co pamiętam, taki też neutralny, to znaczy, że może być, chaos jest do magii u niego wykorzystywany, bo to jakby siły chaosu <śmiech> zaburzają siły natury, <śmiech> tak? No bo na przykład zamieniasz coś w coś innego, tak? Co normalnie, naturalnie byś na przykład nie potrafił wyrosnąć sobie skrzydeł, tak? bo ewolucja Cię do tego nie, nie przystosowała. Natomiast jakby siły chaosu sprawiają, że na przykład wyrastają Ci skrzydła, albo druga głowa, albo coś takiego. Więc efekty mogą być piękne, typu zamieniasz, nie wiem, kamień w złoto, ale jak nie, nie, nie nadajesz temu kształtu, czyli nie ma tego elementu prawa w chaosie, no to właśnie zamieniasz kamień w mięsożernego stwora, tak? który pół wioski zabija, czy coś w tym stylu. A... I jakby siłami chaosu rządzi takich trzech, nie wiem, trzy istoty takie. Balin, Walin i Stalin. <laughs> A jest... Rycerz Mieczy, Królowa Mieczy i Król Mieczy, jeżeli się nie mylę z nazewnictwem. Oni tam mają inne nazwy, bo wiecie, jak większość tych bóstw, w cudzysłowie. Co, co, co, co kraj, co plemię, to ich inaczej nazywają. Jeden jest taki typowo brud, więc można by go do korna troszeczkę porównać. Królowa jest piękna, zdumiewająco, więc slanerz. No i ten trzeci to jest jakby człowiek bez twarzy. Więc cinch, bo on jest tym takim naczelnym, naj, najpotężniejszym bóstwem. Więc można stwierdzić, że cinch nie ma jakby ekwiwalentu nurgla, yy, chyba że gdzieś tam w pomniejszych bóstwach. Yy, więc no, widać, że zapożyczenie, w cudzysłowie zapożyczenie jest, dosyć, Troszkę jest. No. dosyć potężne w ogóle. Dodajmy jeszcze jednego, to się do nas nie przypieprzą. <grym> A później z yy, piątego, nie? Znaczy wiesz, to jest brytyjska fikcja, więc ja się nie dziwię, że oni stamtąd, stamtąd to czerpali. Słuchaj, no to jest Na... tak jakbyś napisał teraz system o chłopach i nie wrzucił tam maliniaka i kargula no, w Polsce. No... To jest naturalne, po prostu będą czerpać z tego, co jest fajne i. Ale czujesz bitewniak Wiejski też. <gul> Lord Kargurski. <Stierbisz? gul> Sztacheta z gwoździem, dwa punkty. <gul> Ale... Bitwa pod rewizją. Tak to trochę, tak trochę... Unitu może wziąć widły. Dygre... Dyg... Idą z tą I dygresją? Stary, jakbyś byś zrobił taki system, sądzę, że wielu ludzi by po prostu dla beki sobie zagrało. Ale, ale my mamy czerwcy dowci, Maria, Już mi się smutno zrobiło. Obowiązkowy HQ. Sołtys. Dwa trupsy, jeden HQ. Sołtys i dwie bamby Możesz tra Traktor. Transport możesz, capacity 5. Możesz, możesz upgrade'ować do wójta za dwieście pomysł. Ale... <sum> I masz, tak, że masz senatora, to jest jak Primarka. Tak, przepraszam, ale traktor to już wychodzimy ze skiermisza i wchodzimy w taki zwykły. Kombat <śmiech> combat patrol, wieś patrol. <śmiech> ale jakby weźmiesz <śmiech> murelik, biało-czerwony krawat, to co? To, to... <śmiech> Stratagiem, kurwa moje pole. <śmiech> Gdzie są pieniądze za las? <śmiech> <Dobra>. <śmiech> Wchodzisz w obornik, rzuć na trudny teren. <śmiech> Dobra, przepraszamy za tą dygresję. Stonka ziemniaczana. Pół tu wroga wraca na pole tępić. Dygresja. Dymerc, chyba, że... chyba karcianka by z tego lepsza wyszła, już mi teraz. jak czuję. Dobra. Typu manczki. E... <śmiech> <śmiech> Czekajcie, musimy się Ursus pattern reino. Nie, ogólnie, ogólnie tak. Games Workshop, zresztą my często żartujemy, że oni po prostu kradną, co im tam pasuje z innej fikcji, ale... Ja na to patrzę <grym> troszeczkę w taki sposób... Nie tylko oni. Tak, tak. W, w, patrzę na to troszeczkę w taki sposób, w jaki na przykład młode kapele w latach 80. typu, nie wiem, Metallica czy Slayer, oni słuchali na przykład Venom, czy Judas Priest, czy Black Sabbath i mówili, o, chcemy, wiecie, większość tych kapel no, zaczynała no, jako no jest, no. cover bandy tak. ACDC, cover bandy Judas Priest i tak dalej, więc wychodzili z założenia, że Ej, chcemy grać jak ci kolesie, ale szybciej. Chcemy grać jak ci kolesie, ale jakoś tam inaczej. Mniej wesołych riffów. Tak. Chcemy grać jak Black Sabbath, ale będziemy mieli dwie gitary. Albo będziemy mieli growl na wokalu i to takie skaluje. Mm -hmm. I myślę, że w innych elementach sztuki jest podobnie, mm -hmm. że... że oni, brali, oni brali z Tolkiena, brali z tego... No właśnie ci się wetnę, że Tolkien no. zrobił framework, czy paradygmat, czy jak to mm -hmm. nazwiemy. Masz typowy krasnolud, u Tolkiena jest taki... Całe, całe zachodnie fantazje zostało zrobione przez niego. Tak. Tak, wszystko jest inspirowane nim. Co no. byś nie wziął? Nawet grautro. Tak, oczywiście. Yy, oni oczywiście przez lata doszli do tego, że Warhammer stał się rozpoznawalny. Głównie przez to, że się zrobiło właśnie Grimdark, że to było takie, tak, bo u Tolkiena jednak było dużo tej nadziei i tak dalej, tak. a tutaj poszli to tak totalnie w, w taki mrok, że wszystko Bez się nadzieja. sypie, mhm. jest ta beznadzieja, że to, jest, to, to wszystko są królestwa, które swoją świetność <coughs> mają za sobą. I to było osobiście dla mnie coś, co mnie przyciągało do Warhammera, jak byłem dzieciakiem, bo patrzyłem na jakieś tam artykuły w gazetach typu Secret Service, bo oni mieli tam taki panel, że czasami pisali o, o czymś, co nie było związane z grami komputerowymi, mm -hmm. ale tak około tematyki, powiedzmy, science fiction, no. fantasy. Więc czasami, Tak, czasami było coś o mandze, czasami o jakimś tam, nie wiem, Evangelion czy, czy, czy jakichś rzeczach. I były artykuły od czasu do czasu, nie wiem, czy ktoś w redakcji po prostu grał w Warhammera, od czasu do czasu pojawiały się o właśnie o Warhammerze yy, jakieś tam te i pamiętam, że jako dziecko widziałem Space Marina całego w tych czaszkach, imperialnego Space Marina mm -hmm. w czaszkach z tym bronią. I mając, mając jakby pogląd na świat i na fikcję, nie wiem, dziewięciolatka czy coś takiego... Wow. Znaczy to było wow, ale tak... Czy on jest zły, czy on jest dobry? I właśnie o to chodzi wcale chyba 40, nie? Mm. No i właśnie ten... Yy, a, Aż do ósmej edycji to było tak fajnie wszystko bardzo szare. To oczywiście się z edycji na edycję troszeczkę raz byli bardziej bohaterscy, mhm. raz byli znowu tacy bardziej szarzy. Raz był Inkwizytor, obi -Wan Sherlock, Cluzo. Tak. Raz był ten y, święty granat ręczny z, z Of Antioch y, tak. jako relikt. A, Librarian Ultramarinsów był w jednej czwartej elfem. Tak, ja chciałem tak to, to taki, było... taki side mm -hmm. note, troszeczkę taką, taką dygresję mam, że z tych artykułów Secret Service o mandze powstało pismo Kawaj. Tak, tak. Ja, tak, ja się... miałem jeden numer kiedyś. Ja kiedyś byłem bardzo w mangę zaangażowany, szczególnie w tą w anime nie, nie, nie manga mangę taką, wiesz, no. Znaczy... znaczy manga jest na papierze, anime jest. Tak, nie wiem o co chodzi, ale z reguły się mówi, że anime to jest taka poważna. przynajmniej ja tak miałem. Po zawsze... prostu lubiłeś chińskie bajki. No, tak. <laughs> że znaczy, no, bardziej ty taka, wiesz. To było w, w okresie Ghost in the Shell i tak dalej, i były tam często mówili o właśnie takich ciemniejszych, ciemniejszym anime. Mangę, czy jeśli chodzi o komiks, to raczej rzadziej, ale właśnie anime. No to właśnie pewno, że śledziłem i miałem parę numerów tego nawet, takich, które który byłem No ale... Wiesz co, inna jeszcze sprawa jest, że w tych samych czasach, kiedy tworzył się Warhammer, jeszcze wychodziło takie pismo komiksowe i ono jest bardzo zbliżone do pisma komiksowego, jak kiedykolwiek zbieraliście świat komiksu mm -hmm. albo inne takie. takie antologiczne. <śmiech> antologiczne, zupełnie różne. We różne Francji to... by, u nas był świat komiksu, we Francji był heavy metal, mm -hmm. że miałeś różne historie. Czasami się jakiś bohater wyjątkowo popularny tam przewijał, mm -hmm. co, co numer. Sorry, 2000 AD też jest. O, właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Mm -hmm. I w Wielkiej Brytanii mieliśmy 2000 AD. Zresztą niektórzy rysownicy też rysowali i dla Warhammera, i rysowali. Y Komiksy do 2000 AD. Oczywiście sędzia Dread, który jest chyba najpopularniejszą postacią obok ABC Warriors i Nemesis the Warlock. To są chyba takie taka święta trójca tego komiksu. ABC Warriors podobno byli dosyć dużą inspiracją dla wczesnych. Bo ABC Warriors to są takie jakby. Mamy przyszłość, toczy się Wielka Wojna i większość tej wojny jest prowadzona nie przez ludzi, tylko przez takie świadome siebie maszyny. No i mamy bohaterów, między innymi tam kapitan Black Blood albo Hammerstein, gdzie ma młot zamiast ręki. I myślę, że te designy w dużym stopniu w jakiś sposób odnosiły się do... Do tego, co później mieliśmy jako dreadnoty, te wczesne dreadnoty, albo mieliśmy jako wczesne nighty, wczesne designy nightów i tak dalej. Tego nie mogę na 100% potwierdzić, ale tak strzelam, bo niektóre są dosyć zbliżone. Sędzia Dread, który jest jawną inspiracją do właśnie Arbitrów. Arbites. Dokładnie tak. A mundury są bliźniaczo podobne, jeżeli hełmy. chodzi zwłaszcza o hełmy i sędzia Dread też miał tą taką grimdarkową, ten znaczy taki sobie pas... miałeś Hive City, tak? To tak. co jest później necromundo, czy... Mega City. Mega City One. Nazwa, zjawiska. było Mega City One? Mega City One, ale były też Mega City Two i Mega City Three, no, tak, tak, tak, tylko tak. że na innym wybrzeżu. No i też Tokio było chyba tak, że cała Japonia była tam Mega I... City... Był Emerald Island albo Emerald City, gdzie po prostu <śmiech> cała Irlandia była wielkim no, no, takim no, no, tym no, no. miastem. Miałeś było AD, European Waste chyba, nie? Bo tam Europa była głównie wyczyszczona nukami. Miałeś, miałeś całą taki, że się sędziowie się bili z tymi, z armią taką ala Sowieci, tak ala Sowieci było. Yyy, więc bardzo dużo było tego i było dużo tego grimdart, grimdarkowego filu w tych, w tych historiach z 2000 AD, między innymi to, że sędzia dread był takim totalnie... Neutral lawful, jakbyśmy to powiedzieli z tego, z, z ADND, jeżeli chodzi o alignment, że na przykład uratował dziewczynę przed gwałdzicielami, zastrzelił ich, bo za gwałt jest kara śmierci, więc po prostu podszedł do no wypluła gumę do życia na chodnik i. Nie, nie, nie, zastrzeli. ona podbiega do niego i. O, dziękuję, sędzio, że, że mnie uratowałeś, całego w policzek, a on z poufalaniem się z sędzią licznych 5 lat. Tak, naruszenie zakuwają, nietykalności cielesnej. Nie? Tak, zakuwa i, i, i wiesz, dara, tak? Yy, więc więc yy. w ogóle Sędzia Dread w większości komiksów, nie wiem na ile czytaliście i słuchacze czytali, on w niektórych jest rzeczywiście tą postacią centralną, że jest głównym bohaterem, jakby którego śledzimy przez cały komiks, ale w bardzo wielu tych takich pierwszych shortach, on jest troszeczkę jak kapitan bomba w, w naszych tych, to znaczy, że Pół komiksu to są jacyś przestępcy albo idioci, którzy próbują coś zaplanować i zrobić A i na końcu pojawia się sędzia porządek, i po tak. prostu tak, łamie im ręce i skuwa ich, bo po prostu kolesie są debilami, nie, I to jest, yy, yy, więc tak, tak to często... Poświęćmy tutaj pół minuty na to, żeby polecić wszystkim, jeżeli jeszcze nie widzieli film Dreads 2012, który jest Mega fajną adaptacją komentarza. Super. Bardzo, bardzo klimatem przypomina właśnie te troszeczkę późniejsze, nie te pierwsze z lat 70., dredy, tylko te powiedzmy z przełomu lat 80., 90., -tych. także polecamy. I efekty specjalne są na poziomie światowym. I Carl Urban. I Carl Urban. Dreda, super. Nie wiem czemu. To też będę chciał coś polecić widzom, słuchaczom. Adeptus Astartes. Ten odcinkowy, krótki filmik. Nie wiem czemu, ta scena, w której walczą... Kojarzysz? O, o nie mówi? oglądałem w ogóle, ale wiem o czym mówisz. Adeptus Astartes są takie minutowe filmiki. Ale czy fanowski, to, nie? To fanowski, jest... tak. Cztery części są. Cztery części na razie. Ta cała scena przypomina mi się, nie wiem dlaczego, walkę w tym hub bloku, w którym właśnie Dread walczy z jakimś Zaraz, tam... Zaraz ci powiem dlaczego, bo no. masz, masz jeden taki rafter, drugi, drugi rafter <coughs> i masz taką po prostu te pociski smugowe tak lecące Szloty. i masz ujęcie jakby z dołu do góry, tak. że widzisz to wszystko jak, jakbyś obserwował to z, z ziemi. Właśnie, bo Dread się też przybywa. takie zapalające puścił, nie? Filmy. Nie, nie, nie, tam masz, oni że próbują go, oni rozkładają te takie ciężkie karabiny, próbują go Minig minigany, minigany takie no. Nie tak mi się podoba, to właśnie, bo <coughs> mówisz o sędziu Dredzi, przypomniał mi się ta scena i Adeptus Astartes na YouTubie, poszukajcie sobie cztery odcinki. Polecam. Dalsza rzecz, <coughs> właśnie Adeptus Astartes, czyli nasi Space Marines, a właściwie ich Power Armory, które na początku w książkach takich jak właśnie Armor, albo Starship Troopers, to były takie pierwsze, pierwsze powieści. Właśnie chciałem odwołać do Starship Troopers, bo czytałem Starship Troopers z 50 któregoś roku. roku książka bodajże. E, to jest, e, no, mieliśmy też ad, adaptację filmową. E, odbiegającą dosyć. Odbiegającą dosyć. Nie wspominając o drugiej i trzeciej części, gdzie w ogóle jest. Ale w trzeciej są przynajmniej, mają te Power Armory. No tak. Nisko budżetowe, e, ale w I sama idea, właśnie, po pierwsze Power Armor, po drugie Jump Troops. Bo Starship Troopers mają właśnie takie plecaczki nie do latania, tylko do skakania. Że tutaj zabił kosmitów. I skacze, I i Nie zabijana, latał, tylko no. skakał właśnie i jak to było opisane w książce, że w, w moim kombinezonie wyglądałem jako pancerzony goryl, jakbyś mm -hmm. tak się opisuje bohater. I są się wzięli Terminatorzy. No. W, w Armor jest bardzo podobnie, że, że wszyscy mają takie, to jest książka bodajże z osiemdziesiątego drugiego trzeciego, że też wszyscy są uzbrojeni w takie, w takie po prostu olbrzymie, olbrzymie zbroje i napierdzielają się z taką insektoidalną rasą. Mhm. Nie będę spoilował, bo polecam książkę, jeżeli możecie audiobooka posłuchać tak dalej. Super się czyta. No to, to są takie koncepty też ze starych powieści science fiction, że mamy właśnie tego żołnierza w tej takiej pancernej zbroi, bo pamiętajmy, że Space Marine nie zaczęli swojego życia jako super genetycznie ubermęsze. Nie, to byli tymi. kolesie, to byli wiesz, koleni prostu... żołnierze w zbrojach. Po prostu kolerem. mieli lepszy sprzęt niż niż To no jest ten obrazek z Tradera, gdzie jest impreza na pokładzie statku ultramarinsów i tam normalnie tańczą i kolorowe światło. Klub oficerski. Są. Tak, tak. <gulka> tak, tak. Albo Calgary <gulka> przecież jak pierwsza figurka Kalgara, tak, że siedzi na tronie i jest częściowo rozebrany z armora, wisi armor na wieszaku mhm. i w ogóle ten. Mhm. Tak, bo ogólnie Warhammer 40 tysięcy... Nie był, był taki czyś... poważny, jak jest teraz. Tak, nie, nie tak. Był, nie był, nie. był bardzo właśnie był w klimacie też, 2000. a Margaret Thatcher i jej rządy w dużej tak. mierze też. W heavy Sytuację metalu było dużo, było, miałeś tych... Kiedyś orkowie mieli taki unit, który się nazywał Shautas, czy coś takiego, że gole się po prostu darli mordę zamiast radia. To jeden ork krzyczał do drugiego rozkazy. Trochę jak sygnały dybne, ale wokalnie. Miałeś Noise marinów którzy byli parodią tych wszystkich heavy, met no, heavy metalów. Glam metalu też. Glam metalu. Rockers metalu. Rockers masz w porkach no, nie? Z dokładnie. literami i w ogóle. To było wszystko właśnie tak jak w tym, w tym komiksie 2000 AD. Zresztą tam jest, jedna z postaci to jest Nemesis the Warlock. To jest taki jakby alien robot mage. Czarnoksiężnik robot obcy, który wygląda jak taki smok z mieczem. Cyborg zombie. Ty wiesz, że jakby pomyśleć o tym, to Robocop jest rzeczywiście cyborg zombie, Trochę tak. bo to jest ożywiony mózg, no tak. wiesz, tak. robot. No, ale ta, tak czy tak, czy tak jednym, z, jakby jednym z antagonistów, jednym z antagonistów dla Nemesisa był gość, który się nazywał. Tomas de Tocquermunda? Torquemada. Tomas de Tocquermada. Torquemada, no. znaczy to jest nazwiska Torquemada. autentycznego Hiszpana. Tak, tak, tak, bo chodziło o to, że koleś miał, koleś był takim inkwizytorem, nazwijmy to, mhm. który miał ze sobą y, armię gości, którzy się nazywali Terminatorzy mhm. y, i oni chcieli oczyścić galaktykę z nieczystych obcych raz. Jeżeli to dla was brzmi znajomo, że macie pseudoreligijną frakcję, która próbuje wyeksterminować wszystko co nie jest człowiekiem, to może w Warhammerze jest coś podobnego, mogę się mylić. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Właśnie, może jeszcze wspomnę. jeżeli mówimy o korzeniach, tak? Ale w ogóle yy, mają taki catchphrase albo nie wiem battle cry, który jest be pure, be vigilant, be <grywka> I ogólnie joke polega na tym, że jak przylatują na planetę, gdzie na przykład próbują uratować ludzi przed obcymi, to jakby joke jest to, że ratując ludzi, zabijają więcej jako collateral damage, zabijają więcej tych ludzkich mieszkańców niż rzeczywiście tych obcych. Za tym polega joke tak samo jak, jak Imperium ma, To na tej planecie jest znalezioną wykałaczkę chaosu. Terminatus! No Ludzkość uratowana, że jeżeli oh yeah. się do lat. 80, a najlepiej 70. bo na początku 80. pojawił się film Terminator i słowo Terminator się wszystkim skojarzyło z maszyną, która idzie i zabija, tak? mhm. e, Terminator przez wiele lat. To był zawód. E, to był stopień zawodowy. A, stopień. To znaczy miałeś majstra w dowolnym rzemiośle, czy to był nie wiem, tokarz, dekarz. A ty wszedłeś do niego na terminowanie. Byłeś mhm. terminatorem, to znaczy uczniem. A zresztą z łaciny no to ter, termin, terminus, tak? To jest koniec chyba, tak? Mm -hmm. Zakończenie. Tak. Terminus S zresztą. Mm, no, tak. Statek tego. Czyli terminator, tyfusa. ktoś, kto zakańcza żywoty. Zakańczacz. Zakańczacz, wykańczacz. Zresztą terminator jest wizualnie dosyć dużą inspiracją dla nekronów. Ten tak. taki, dla tych szpiele, pierwszych. Szkiele terminatorów. Tak, bo pie, pie, pier, pierwsi, pierwsi nekroni nie, byli, nie mieli tego egipskiego... Y, Dynastii. Czwartej, piątej edycji. Oni byli po prostu takim trochę jak tyranidzi, że oni się przebudzili i okej, okay, teraz będziemy eksterminować <coughs> życie. Tylko, tak. że jak Bez przesadnej podstawki flafowej Tak, że ty, tyranidzi przekształcają to życie w, po prostu więcej tyranickich form. Tak po prostu nekroni, dobra, eksterminujemy wszystko, co się rusza hmm. i tyle. A, wszystko co ma puls. Dobrze kojarzysz, że ty, tyranicki Liktor to jest y, istota, którą tyranidzi wymutowali, wyewoluowali po wesaniu marynsów? Jeansied Marines? Nie, to mówisz Nie o. Czy... Hive Guard, oni się nazywają, taka obstawa dla tyranta. I oni, są tacy, y, oni są tacy szerocy bardzo mhm. i mają takie waldronowate Aha, czyli oni są jakby z... Tak, i oni są ze Space Marine'ów. Zresztą... Ale Wiktor też z czegoś konkretnego był. Już nie pamiętam dokładnie z czego, ale było we Fluffy, tak, tak, ale ogólnie chodzi o to, że właśnie poszczególne... Na przykład te zoantropy są z Eldarów podobno, bo mają sioniczne moce. Mhm. Więc oni są z DNA Eldarskiego zrobionego. Okay, okay. No, ale jakby wracając do podstaw znowu 40, -tki. Ktoś po prostu kiedyś usiadł i stwierdził, że ej, zróbmy fantazy. Ale w, to, ale w kosmosie. Co było bardzo prostym, ale bardzo genialnym pomysłem, bo mało, tak naprawdę na świecie mamy mało fikcji, która jest, ja tak na pierwszy rzut oka, to jedyne, co pamiętam z dzieciństwa, gdzie jakby magia się łączyła z technologią, to był Himen, mhm. gdzie miałeś ten, oni latali na tych dziwnych statkach, na tej swojej <śmiech> planecie, ale były czary i tak dalej. No i Warhammer jakby jest, był drugą taką przynajmniej, która do mnie dotarła fikcją, że, że się technologia, taka zaawansowana technologia, bo nie mówię o takim steampunku z magią, nie, no tak, no. łączyło się właśnie z tym, że wzięli elfów i zrobili z nich eldarów. Tych... Elfy strzelające laserami. Tak. E, dodajmy, że pierwszy model, jaki był, to był Space Ork. Tak. Gdzie też po prostu wzięli Orka, ale w kosmosie. I dali mu giwery. Tak. <śmiech> I myślę, że myślę, że, wiesz co, Pierws pierwszym takim czymś, co dało... Pierwsze coś, co dało Orkom troszeczkę taki flavor. Yy, taki smak charakterystyczny, który jest do teraz, to była Gorka Morka, gdzie mhm. wzięli tych orków i jakby wepchnęli ich w taki troszeczkę madmaxowy świat, że ta broń jest taka, wie, że wziąłem lufę od tego, spinacz, MacGyver, w ogóle złączyłem te pojazdy też takie z blachy takiej poryflowanej, jakieś yy, połatanej nitami, porobione. To dało taki pierwszy, ten pierwszy wizualny aspekt orków, który jest ciągnięty aż do teraz, że te wszystkie pojazdy wyglądają jak zbite po prostu z desek i ze szrotu. No i orkowie jeszcze mieli ten taki feel chuliganów futbolowych. czyli ja tak mówią Tak, gadają. tak gadają wszyscy w mówią w Cockney, czyli tak. tym takim... Jak Michael Caine. Tak, ogólnie <śmiech> tym takim niskim akcentem. jakby z Klas robotniczych. Ich, tak, klas robotniczych. Bitka to jest najważniejsza rzecz na świecie, czyli podobnie odniesienie do tej chuligańskiej. No, u nas oni powinni mówić, nie? Tak jak z reguły się ich robi, że mówią tak jak chłopi. To trochę nie powinni mówić jak chłopi, tylko powinni mówić jak takie Sebiksy zwykłe. No. Tak naprawdę. No. no. Tylko, że u nas bardziej to pasuje logicznie, że mówią jak chłopiek prost, prostaki, nie? Mhm. Hot tutaj. No, powinno być to pewnie trochę. No, co, praca? No to worka. Pracu, pracu, pracu. O tym też, ale na to będziemy musieli chyba osobny odcinek zrobić Jak bardzo można strzelić focha Nie, i wiesz współpracy. co, jak historia zatoczyła koło że nie będziecie imitować naszej gry, a teraz musimy szybko imitować ich grę, bo nam sprzedaż spada Ale o tym o, tym, o tym kiedy indziej. Słuchajcie, no to wiem, że w tym odcinku było bardzo chaotycznie, ale po prostu to będzie od nas wymagało dużo researchu i pytanie jest, czy Was takie coś interesuje, czy po prostu już wszystko wiecie i macie to gdzieś. Napiszcie nam w komentarzach, nie wiem, od której frakcji może byśmy zaczęli. Ja proponuję to znaczy Imperium, bo to jest naj, najbardziej rozłożyste. W ogóle stol. o rogue możemy. Jeżeli mhm. Wam się to spodoba, to możemy poświęcić następny temat odcinka, to będzie wszystko o rogue traderzy. Co uda nam się wyłapać. Tak. No, Dobrze. także... Tyle od nas na dzisiaj. Sorry za całkowity burdel na końcu, ale tak jak mówię, to, ja był, to. Odcinek, to był temat demo i jak będzie Wam się podobał, to będziemy na no tym No i oczywiście wracować. z okazji tego, że 30. odcinek, to możemy pomyśleć nad czymś jak sra, nie wiem, na wideo nagrać na przykład tak, kiedyś czy coś. zobaczymy. Chyba, że macie jakiś inny pomysł, dajcie znać. Jeżeli będzie wykonalne, spróbujemy. Inaczej. Live stream z grilla. I, z z I, inaczej. W komentarzu napiszcie, czy wolicie po prostu zapis wideo naszego podcastu. Czy wolicie wziąć razem z nami udział w tym podcaście i zrobimy go live? Co wolicie? Live, z, z, czy live stream wideo na żywca, czy po prostu zapis z naszym wideo, z naszymi ryjami, gdzie zobaczycie, w jaki sposób nagrywamy teraz podcast. I tyle. Dajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj żegna się z Wami Zygi, Vincent i Szwager. Do następnego razu. Siema. Hej.